Tam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 659. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Wiśniński-Jakasik. Witaj Rafale. No cześć Damian, dobry wieczór. Dzień dobry słuchaczki, słuchacze. No w ogóle żyjemy w ciekawych czasach i jest kilka takich gorących tematów, ale chciałem cię zapytać, czy zwróciłeś uwagę, co się dzieje, jeśli chodzi o... Cenę RAMu. I ile teraz RAM kosztuje? To trochę było o tym yy, przez kilka tygodni, że przez firmy. No, Twitter też żyje teraz, nie? Tak, Więc tak, tak, takie, że to jest no, trudno, powiem, tak, trudno ominąć. Tak. Przybitka sześcio, sześciokrotna to jest po prostu coś niesamowitego. Wiesz. 64 GB RAMu teraz kosztuje tyle, ile jeszcze. Parę miesięcy temu kosztowałby cię cały komputer. Na przykład, nie wiem, 4000 złotych. I to jest po prostu coś dla mnie tak niepojętego. jestem strasznie wkurzony, nie, nie tylko na, na, na, na te firmy, które zajmują się AI i, i, i potrzebują tą pamięć do tych data centerów, i, i, bo to jest jedno, ale też na pewno jak grzyby po deszczu pojawili się spekulanci, którzy zaczęli skupować po prostu te, te ram, bo to jest, to jest niemożliwe, żeby nagle zaczęło brakować tego ramu, nagle żeby te ceny tak wyskoczyły. No, no, I też sklepy, co jest ciekawe, zamiast powiedzmy po prostu wysprzedać cały towar, który mają, to, to, to reagują w ten sposób, że podbijają te ceny, więc to jest, to, to jest coś strasznego. No ale to jest jedna rzecz taka, która mnie po prostu w kontekście, wiesz, czego zastanawia, w kontekście Steam Machine. Wiem, też o tym myślę. Też tam pisałeś o tym na Twitterze i, i wiesz. Yy, zacząłem się zastanawiać, nie? Że. Te predykcje ludzi, którzy mówili, że to będzie wcale nie tania maszynka, że to będzie droższe niż konsole, i trochę to bagatelizowałeś. W sensie, no ja nie, tutaj, nie mówię tego w takim kontekście, żeby teraz się jakoś z tobą konfrontować, nie? Nie, nie, nie. Było raczej wszystko gdybanie na, z naszej strony, ale... W mm, znaczy ja nie zmieniłem, wiesz... Ja, ja teraz, może, ale wiesz, ja wiesz daj mi, powiem, co, daj mi mhm. się o co tak. mi chodzi. Więc może Steam po prostu wiedział, jaka może, może nie do końca wiedział, ale zdawał sobie, w którą stronę pójdzie ta cała sytuacja? No nie wiem, no tak sobie myślę, że dużo rzeczy wskazywało, dużo dużo takich osób insiderskich, którzy gdzieś tam byli na rozmowach z, z ludźmi z Valve nie... i ze Steama, to, to którzy... którzy którzy byli na takich rozmowach gdzie z Steam zadawał im pytania jak oceniają tę konsolę bo była taka grupa i ci ludzie pisali e, na socialach że e, było pytanie jak wyceniasz e, konsolę i jeden z y, Jeden z, z, z tych ludzi powiedział, że znaczy powiedział, swo, powiedział to, co zobaczył, że jak powiedział, jaką cenę on widzi, to tak na Polskie wychodziło właśnie yy, około, on powiedział, około maksymalnie 450 dolarów, to widział bardzo duży niepokój yy, w twarzach ludzi, którzy z nim rozmawiali, że oni inaczej to wyceniają i po prostu to musiała być już któraś taka wycena ze strony użytkownika końcowego, załóżmy, yy, która w jakiś tam sposób ich trochę yy, zbijała z pantałyku. Mhm. Znaczy ja widzę dwa scenariusze. Ja, ja nie zmieniłem yy, mojej opinii dlatego, że uważam, że yy, droga kons yy, konsolo-komputer, para komputer, para konsola, Steam Machine nie osiągnie sukcesu. Ona oczywiście trafi do entuzjastów, bo są ludzie, którzy lubią nowe gadżety, tak samo jak, nie wiem, Xbox AIX, nie? Trafił do, do wielu osób mimo ceny i oni nawet są zadowoleni, ale chodzi o to, że z, yy, ten, ten RAM, ta cena tego RAMu sprawia, że jeśli Valve nie miał przygotowanej, tych przygotowanych już komponentów, już odłożonych gdzieś tam, tych maszyn nawet yy, częściowo zmontowanych i, i jeśli oni mieli powiedzmy ten ram gdzieś tam odłożony, że tak to, to, to uproszczę, to uda się utrzymać taką cenę, która by pozwoliła powiedzmy zaakceptować ten sprzęt jako, jako coś powiedzmy słabszego od nie wiem, PlayStation 5, ale jednocześnie w, no, w, w miarę, w miarę taki, takiego funkcjonalnego sprzętu, który, który pozwala grać w nowe gry. Ja już nie wiem o tym 4K w 60 klatach, ale chodzi o to, że jeśli ja ostatnio zastanawiałem, ten Steam Maschin nie pozwoli ci zagrać komfortowo w Star Wars Outlaws. Znaczy, komfortowo. No, pozwoli ci zagrać, ale. To, ha, ale, ale to Stary, jest... to, to, ta gra wyszła na Switcha dwójkę i. E... Tak, ale, ale ta, ta wersja nie wyszła na przykład na, na, na PC, ty, tak żebym mógł zagrać z nią na Steam Decku. I to jest ta kwestia, wiesz, że yy, chodzi mi o to, że dla kogoś, to chce mieć sprzęt do grania, no to jednak nadal PlayStation 5 w tym momencie, moim zdaniem, jest najlepszym rozwiązaniem. Steam Machine, gdyby udało się utrzymać tą cenę do 2000 zł, to to jest taki właśnie gateway drag, to jest taki, taki, taki entry-level PC, do tego PC gamingu, że tak ładnie powiem, ale jeśli te ceny wszystkie będą wpływać na to, że właśnie takie nie, niespodziewane problemy, jak właśnie te ceny tych komponentów i sprawią, że powiedzmy Valve wyceni Steam Machine na 999, nie? Tak, żeby to było tak marketingowo. To moim zdaniem to to skończy dokładnie jak pierwszy Steam Machine, aczkolwiek tu może być tylko ciutkę lepiej, bo, bo jest bardzo dużo pozytywnego vibe'u związanego ze Steam Deckiem. I moim zdaniem Steam Deck nadal jest świetnym urządzeniem, to jest najlepsza rzecz, którą, na którą Valve wpadło i, i, i wiesz, i to, to jest... To jest to. no i dlatego właśnie tak się zastanawiałem, no nie, co będzie z tym, z tym Steam deckiem, i wydaje mi się, że nie poznamy tej ceny jeszcze przez kilka miesięcy, dopóki ta cena te, te, te ceny komponentów nie unormują się, nie uspokoi się sytuacja i nie będą mogli przewidzieć, jak ta sytuacja będzie wyglądała wtedy, kiedy, ta, kiedy ruszą priordery. A wydaje mi się, że priordery pewnie mogą ruszyć gdzieś w marcu, w kwietniu i, i, i, i nie wiem, w drugiej połowie roku ruszyłaby już dystrybucja, sprzedaż, nie? Wiesz? Znaczy, w sensie już, już ludzie by swoje sprzęty dostawali. No, dla mnie to jest dość, dość dziwna sytuacja, nie? Z tym wszystkim związana i, i tak niefortunnie dla wal się złożyło. Aczkolwiek, no to jest tak duża firma, że ona mogłaby, ale oni nie chcą subsydować, nie? Cenę tego sprzętu. Bo oni zarabiają kupę pieniędzy na grach wydawanych w Steamie. Na Steamie. Mhm. A oni nie chcą tego robić, bo, bo nie chcą... Nie chcą być jak, nie wiem czy pamiętasz, wiele lat temu, kiedy mówiło się o tym, dlaczego cena cyfrowa jest wyższa, ale, ale przede wszystkim nie jest niższa od ceny pudełkowej. I chodzi o to, że po prostu cena sklepowa była taka sama jak cena cyfrowa, bo mówiło się o tym, że nie chcesz niszczyć albo sprawiać, żeby wtedy jeszcze istniejące sklepy z grami musiały konkurować, tak jak teraz jest, prawda, ze sklepami internetowymi. I dlatego te ceny były mm, podobne. Tutaj Valve używa podobnych argumentów, przynajmniej tak się mówi w kuluarach, nie? bo Valve oficjalnie nie wyraziło takiej opinii, ale chodziło o to, że oni podobno nie chcą innych producentów sprzętu stawiać w takiej sytuacji kłopotliwej, że ich sprzęt jest subsydiowany, dlatego jest tańszy i dlatego oni mogą dopłacać do tych gier, bo im się opłaca bo, bo, bo zwraca im się to w tych grach, które ludzie kupują na, na Steam. Mhm. Nie? Zresztą Steam OS dystrybuowany na, na, na innych sprzętach to też jest zysk dla, dla Valve, bo taki Steam OS wydany na Legion GO, S, czy tam na jakimś, nie wiem, Rogue Ally, to, to też sprawia, że ludzie po prostu będą kupować w Steamie. No, rog nie zalabia specjalnie na, na grach kupowanych na ich sprzęcie, więc to jest, to jest taka sytuacja i dlatego yy, no, no, to wszystko się jakoś tak dziwnie składa, że, że wydaje mi się, że, że trochę jeszcze poczekamy na jakieś takie oficjalne zapowiedzi, jeśli chodzi o tą cenę i, i to wszystko. nie. nie. Ale yy, jeśli chodzi o takie różne plotki i zapowiedzi, no to yy, w, wczorajszej nocy, właściwie, <laughs> właściwie można powiedzieć, że to było dzisiaj rano yy, czasu europejskiego, odbyło się The Game Awards, yy, edycja 2025 no, wśród plotek pewnie słyszałeś takie zapowiedzi jak Half-Life 3, dodatek do Wiedźmina 3, no tam no mnóstwo było rzeczy, już nie chcę wchodzić w, w szczegóły, ale tak chciałem Cię zapytać, czy, czy w jakiś sposób coś, czy, czy, czy dla Ciebie The Game Awards, wiadomo, że to nie jest najważniejsza nagroda, jeśli chodzi o gry w roku, ale czy to jest coś, co jest dla Ciebie jakimś takim znaczącym punktem na, na mapie branży, że, że cieszysz się, że to się dzieje i że Jeff Kelly wychodzi i no, jest to takie święto graczy? Hmm. Nie pamiętam, co mówiłem w zeszłym roku. Eee. <laughs> Nie, bo wiesz, bo na przykład w zeszłym roku... Znaczy mi pan, zmienił opinię, tak. Tak, no w zeszłym roku powiedziałem, nie, nie, nie interesuje mnie, to, a teraz powiem nie, tak, to jest bardzo ważne, więc, e, więc no nie pamiętam, co było w skrypcie, co mi napisałeś w scenariuszu i w zeszłym roku i teraz nie, jest mi ciężko odpowiedzieć. No wiesz co, no, no potrzebne są takie gry. E, wiadomo, że kilisy to są bardzo e, nastawione na komercję i na pieniądze, E, nagrody. To jest impreza, która e, jest takim trochę targowiskiem próżności, ale dla tych wszystkich ludzi, którzy tworzą gry w tych takich e, powiedzmy m, podziemiach, nie? Trzmieje się, ale takich naprawdę indyków, to, to tam się z tych ludzi bardzo niewielu przebije. E, zdają sobie sprawę, że, że no to jest taki, taki mainstream, tak? Więc to są nagrody dla mainstreamu, od mainstreamu i, I pewnie to muszą z tym żyć. Natomiast mhm. dla graczy to jest jakieś tam wydarzenie, tak jak dla fanów filmu Oscary czy Złote Globy. I wydaje mi się, że. No, ta no, impreza jak impreza. No, jest, jest, mhm. jest, to, jest to całkiem spoko rzecz. pogledać sobie trailery i to jest taki taki przedsmak tego, co będziemy mieli latem. Mhm. A same, same statuetki już od jakiegoś czasu mnie nie, nie, nie rozpalają. E, mm -hmm. Ale tutaj, tutaj jestem zadowolony, kontynuowany tym, tym, tym rozdaniem. jest naprawdę był, To był ciekawy pokaz, aczkolwiek z roku na rok mm, zauważam, że no na szczęście już nie ma tych takich głupich reklam typu maszynek nie, do golenia, tak. e, bo był taki moment, że Jeff miał po prostu absolutnie każdą firmę, która była skłonna zapłacić mu za reklamę, to wepchnął tam reklamę w ten pokaz. Jakby walczył o utrzymanie wiesz, tego, tego całego Game Awards i w ogóle to, to się zmieniało. wiesz, że Przez lata to był Spike Games, Video Games Awards, później tam to Video Game Awards, potem VGAX. Jakby cały czas wiesz, ta, ta impreza chyba od 2003 roku funkcjonowała, mhm. ale ona cały czas szukała tej swojej formuły. Ja, ja wiem, że najlepsza, <głos> najlepsza chyba była ta z 2013 roku, gdzie yy, aktor John McKinley, już zapomniałem nazwiska, widzisz, przekręcam, yy, ale on był znany z, przede wszystkim z tego serialu Community no on tam po prostu cały czas docinał i Jeffowi i tam po prostu ten i to musiały być improwizowane do dowcipu, bo, to, bo wiesz, no tak, tak, tak nie jesteś w stanie takich rzeczy z promptera przygotować, bo to było naturalnie i to wszystko było w takiej kameralnej atmosferze, ja w ogóle myślałem, że to były te czasy covidowe, ale to nie, no to były, to były długo wcześniej, nie? wiesz, chodziło o to, że ja musiałem sobie powtórzyć, nie przypomnieć sobie, kiedy to się wydarzyło i ta formuła obecna właśnie taka oskarowa muszę przyznać, że ona wprowadziła tą, dla mnie, tą pompę do, do, do tych, wydaje że ja już nie oglądam Oscarów, kiedyś oglądałem Oscary na żywo, fascynowałem się tym, siedziałem w nocy, słuchałem komentarzy, nie na przykład, nie Tomasz Tomasza Raczka, bo to było także w, w studiu telewizyjnym było tak, że kiedy Amerykanie puszczali te swoje reklamy, to kamera wracała do studia i było tych kilka minut, których można było posłuchać, yy, nie wiem, jakich znanych reżyserów polskich, czy właśnie krytyków filmowych, którzy się wypowiadali o tych filmach, o, o, o tym wydarzeniu. Zawsze to było takie coś wyjątkowego. Y, tutaj y, i przestałem oglądać Oscary z wielu przyczyn. Tutaj wróciła mi ta przyjemność oglądania jakiejś wielkiej gali, szczególnie, że w tym roku, mimo że ona trwała chyba ponad trzy godziny, miałem takie wrażenie, że to było lepiej właśnie rozłożone, że nie miałeś takiego wrażenia, że masz półtorej godziny jakichś takich wstępów, jakiś pokazów jest spokojny. W sensie te tak Ta. naprawdę przyszedł jest jest, jest, jest spoko, bo to tak jest. Yy, taka tak kumulacja tych takich nagród, które no są, bo są, nie? No streamer tak. i, i tym podobne, nie? Dokładnie, no było dużo. Znaczy, dużo może kogoś teraz skrzywdzę, to... nie? Ale bo, bo, bo jest streamerem i uważa, że to jest bardzo ważna kategoria. Natomiast wiesz, no dla mnie, dla mnie to tam... Ale też cieszę się, że ym, były te kumulacje, tam na przykład były wyczytywane trzy, trzy yy, nagrody i wychodziła tylko na przykład ostatnia tak, yy, tam tak. za, za ostatnią jakąś tam większą rzecz. Yy, z drugiej strony Oglądamy to, bo są trailery, nie? I ci, ci ludzie, którzy tam wychodzą i, i czytają coś z kartki, albo dukają w angielskim, albo gadają jakieś odklejone rzeczy, no to tam, wiesz, no to... Ci mnie to interesuje? To chyba chyba mniej, w mniejszym stopniu, niż jak wychodzi jakiś aktor i on ma jakieś, jakąś przemowę, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Że to nie są to samo anonimowi tak. ludzie, no to jest to jest... Yy... To jest twórca gry i, i no, zrobił ją spoko, ale tyle, nie? Mm -hmm. Ja nie Przecież muszę słuchać, nie, komu nie, on tam nie, dziękuję. I... Tak, tak. Ale właśnie chodzi o to, że, y, że on ją, Jeff Kili, tak? On tą imprezę y, wyszlifował. To już jest, tak, to jest taki, taki brylancik. I trochę A, tak szkoda, i trochę że... Jest. Powiem szczerze mówiąc, to jest trochę przerost formy nad treścią. W sensie... No, no tak, ale chodzi mi o to, no, że... że zobaczcie te jako, fragmenty jako... z mapetami. No ja na przykład jestem w stanie ogarnąć mapety, nie wiem, w takim programie komediowym Saturday Night Live albo e, w, ich, w ulicy Sezamkowej, ale niekoniecznie muszę oglądać to, wiesz, Jeffa, który jest drętwy i... To samo odniesienie się, wiesz, on, on, ciągle, on ciągle jest w tej pętli takiej, że on musi zaprosić tego, tego gościa y, flecistę, który jak zwykle ekspresyjny, tylko że wiesz, za pierwszym razem to było ciekawe, a później go zaprosił znowu, a teraz on już jest częścią tego, wiesz, że za każdym razem jak robią ten taki, ten piękny taki miks, ten, ten, ten utwór, Merli, na końcu, no? który, który składa się z, z, ze ścieżek dźwiękowych, z tych gier nominowanych do gry roku, to on zawsze tam jest już teraz. Z tymi mapetami jest podobnie. Tylko wydawało mi się, że zawsze i w ogóle, a w tym roku, y, chyba ze względu na te, na te naciski, te takie głupie komentarze, oczywiście mi też się zdarzało to komentować. nie? No nie było na przykład y, Hideo Kodzimy na scenie. I trochę, trochę, wiesz, no, to był taki urok, nie? że ten mój przyjaciel y, Hideo to było coś takiego, y, co, co. No można i to za. się. To, to, to, to, to było takie fajne wprowadzenie, że. Yy, wydawałoby ci się, że zaprasza Kodzimę, a weszła świnka Pigi. No to było akurat, to mu się udało. Ale tak. wiesz, yy, nie wiem, no, mhm. dla mnie, mówię, ja dla nie, mnie trochę to nie nie jest rozporna Chcę Nie chcę cię byś żebyś, żebyś i... tutaj musiał wyrazić takie ostateczne opinie, bo to wiesz, o, o tym, no nie wiesz, żebyś nie żył się pod presją, żebyś musiał oceniać to, tylko chodziło okay. że to jest Dziękuję. taki świętograczy, prawda, że wiesz. No co, jest świętograczy, że... tylko, że wiesz, że no to, to, to, to niech gracze świętują, a nie... <laughs> hmm. A nie milio, miliard, milionowe, miliardowe korporacje sobie robią, wiesz, pokazy, yy, fleksują się kasą i... i yy, yy, moglibyśmy, wiesz, ja na przykład lubię ten model Summer Game Fest, mhm. gdzie po prostu przez półtorej godziny puszcza trailery i jeżeli mm, jeżeli by to wyglądało w ten sposób, załóżmy, że yy, mamy trailer pokazany, jest wyciemnienie sali, puszczony jest trailer, yy, i oglądamy trailer samoklaski. A teraz kolejna kategoria: odczytuje ktoś i wprowadza to jest dla mnie najlepsza formuła. To, to jest dla mnie najlepsza formuła. Natomiast te całe pokazy, co Larian zrobił, to tak, takie wprowadzenie do mm, Divinity, czy czy to, to, to, to Diablo gadające ze sceny, czy Mefisto to był, nie Diablo. Mm -hmm, tak. Mefisto gadający ze sceny, wiesz, dla mnie to tak trochę... No, ale i to... tak, wiesz, to przyznam, że, że dużo mniej tego było, wiesz, że, że ja y, ja obejrzałem całą galę, nie? ale nie oglądałem na żywo, bo, bo doszło do wniosku, że no... N... Nie, no to bez sensu. No. Tak, że pewne fragmenty będę mógł na sobie przewinąć albo przyspieszyć, wiesz, o co chodzi. I, i dzięki temu na pewno zawsze dzieje jakąś godzinę na, na tym całym wydarzeniu, ale właśnie... Wydawało mi się, że trochę na tym brilanciku brakowało takich skaz, które czasami powodują, że, że, że ten klejnot jest taki wyjątkowy. I co roku zawsze było jakieś takie wydarzenie, które sprawiało, że zapamiętaliśmy tą galę z czegoś. I e, pamiętasz, jak był taki moment, w którym <grych> był taki troll Fares, internetowy. Fares, Fares, Masz, Fares albo, tak, albo on. Tak, że on tam dokładnie, że F. Oscar albo był taki właśnie troll internetowy, który wyszedł razem z innymi. E, wiesz, po prostu wstali i które odbierali go. Tak, były takie Tak. Też. I on coś tam po prostu takiego powiedział, że po prostu wszyscy zamali. To było genialne, nie? Oni oczywiście później poprawili, że security zaczęli zwracać na to uwagę. Później było to, że przycinali ludziom te, te, te możliwości wypowiedzenia się, podziękowań i tak dalej, tak dalej. Wiesz, zawsze coś takiego było, co później oni się odnosili do tego. I w tym roku już myślałem, że nic nie będzie, ale była bardzo ciekawa prezentacja. bo To był teaserek, nie wiem czy widziałeś, znaczy na pewno widziałeś. Teaserek nowego filmu Street Fighter. No to jest najlepsza część tej gali. Tak. I to było to naprawdę ciekawe, bo właściwie chyba całą obsadę nie, zagrali nie na całym. scenie. Nie całą, tak? nie całą. Tak? Nie, nie, nie. Tam ja sobie akurat śledziłem tę obsadę. No jest tam, tam no była duża część na pewno, nie? Ale nie tak. cała. Tak. I, I właściwie każdy nawet to tak rozplanowali, że każdy mógł coś powiedzieć. I y, moim zdaniem, całą tą sytuację uratował y, Andrew Schulz komik. Nawet nie wiem, kogo on dokładnie gra, jaką, jaką postać ze świata Street Fightera on się wciela, bo nie zrozumiałem po prostu, jak go przedstawiali, a, a też może nie, nie, nie kojarzę, no nie? Bo, to, bo to nie jest dana, ten klasyczny. Dana, dana hibiki. Tak, ale to nie jest chyba klasyczny. Czy to jest z klasycznego Street Fightera? Nie nie nie, nie, nie, nie, nie, chyba nie. nie. I on po prostu to trochę tak, znaczy, jeśli ktoś nie widział tego, to niech teraz zapauzuje. Obejrzy, znaczy, to jest ten to jest... gościu w ten różowym kimono, ale on chyba nie, nie jest, znaczy on, on go kojarzy. To jest taka komediowa postać. E... Tak. To jest ten, ta, taka, powiedzmy, postać, która parodiuje e... Ryu i Kena. On ma różową katanę i. On miał kucyka, i... ja pamiętam, nie? Taki. Ale tak, kucyka miał, dokładnie. Ale teraz, gdyby mnie ktoś zapytał, w którym się tam proku pojawił, no pewnie w latach 90. i nie występuje tam od którejś. Na pewno nie w dwójce go nie było. Mhm. E, może znaczy tej... dwójka, ta oryginalna dwójka miała bardzo mały roster, to było 8, 8 zawodników. Ale nie, to nawet tej, w tej może w tej późniejszej, wiesz, no, chodzi mi o tam, tak. że, że Dan... On się chyba w Alfie że... pojawił, nie? Albo, ale Może być w Alfie. Może być w Alfie. Może masz rację. No w każdym razie on na pewno nie jest z tego rosteru takiego podstawowego, czy tego rozszerzonego tam o DJ-a, czy... Tak. Em, czy, czy, czy o chemii eee, no ale na pewno on, on gradana, no nie? Tak, i on po tym jak w, w zaprezentowano, każdy tam powiedział jak bardzo wiesz, cieszy się, że w ogóle bierze udział w tym i tak dalej, no to takie standardowe, króciutkie e, kilka, kilka słów. To on powiedział, że jest jeszcze jedna grupa, która fantastycznie, po prostu z, z, z franczyzy, która też kocha graczy i w ogóle, i właśnie przylecieli tutaj, zaraz wejdą na scenę e, e, wejdą aktorzy, e, obsada Mortal Kombat 2 i po prostu euforia, a później bardzo szybko, no i musieli to stanowić, że to e, dowcip, ale kapitalnie się to udało. I dla mnie to było taki, tak, taki, taka super spontaniczna. Niewyreżyserowana, przynajmniej, znaczy na pewno sobie przygotował ten dowcip, to jest komik, to, jest, to, to, nie, jest, to, to nie jest taki yy, ktoś, kto, kto, by, kto by tego dowcipu nie sprawdził, no nie, pewnie go yy, tam sobie opowiedział parę razy, yy, kumplami, przetestował, nieważne, ale chodzi mi o to, że to było coś takiego, co moim zdaniem wywołało super spontaniczną reakcję i dla mnie to był ten moment, w którym mówię, no to wiesz, zapamiętam tę galę właśnie z tego, nie? bo poza tym, to można powiedzieć, że ona była dosyć bezpieczna. W tym sensie już pewne kontrowersje co do nominowanych e, kategorii były. I ja jestem w obozie, który wychodzi z założenia, że gra niezależna to nie jest kwestia budżetu, tylko to jest kwestia niezależności tego studia od dużej korporacji. Czyli ja mogę mieć pieniądze albo własne, duże. Na przykład, nie wiem, jak e, Tim Sherry. Oni mają mnóstwo pieniędzy, bo zarobili kupę pieniędzy na, na Silksongu. Night to, night to sprawia... Night. Na Hollow, nie, i Hollow Knightie, tak, tak, robili tak, tak. W, też w takim małym gronie. Yy, Dokładnie. Grzebali sobie samo... przy nim. Przecież żart był od wielu lat, że Song będzie i nie było tego Silk Songa na, czy to na tak. właśnie zapowiedzi jakiegoś nowego te trailera i tak dalej, i tak dalej. Tak. E, no i teraz tak. Yy, mamy Hadesa dwójkę. Też to jest, nie, nie oszukujmy się, studio indie, ale... Nie, nie, nie są biedni. No, nie, to, to, jest, no tak. to, jest, to jest studio, które wydało w takim modelu Hadesa jedynkę, Hadesa dwójkę, czyli to jest najpierw Early Access, później, dobrze kojarzę, że Hades jedynka miało Early Access. Znaczy no one chyba wszystkie te, te gry, w tej formule mi się wydaje, Bastion. No, także ten transistor, mhm. także to, to nie jest studio, które nie ma pieniędzy, nie? Tylko, że oni nie są na giełdzie, nie, są, nie mają nad sobą wydawcy, który e, by pewnie narzucał um, tak. jakieś rzeczy. Nie, nie mają umowy podpisanej z PlayStation na przykład, nie? Że są tam, robią dla PlayStation grey, tylko wydają to wydają to na wszystko i... No dokładnie. Nawet, bo HDS2 w tym momencie wyszedł tylko na PC-ty i na, na konsolę na Switcha 2. To też pokazuje, <głos》>, jakie mają podejście do tego. Zresztą w ogóle grek kasami, bo oni dostali nagrodę chyba w kategorii yy, chyba gry właśnie, nie niezależnej, bo akurat to, to był obscure, ale chyba gry akcji. I za, za gry tak, akcji dostali. Tak. Sztą, tak. I wiesz, właśnie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że, że to jest być może kategoria, którą by trzeba było bardziej rozdzielić, bardziej zniuansować, yy, żeby... Na przykład, tak jak masz, nie wiem, Best Action Game i Best Action Adventure Game, nie? że masz dwie kategorie, czyli, wiesz, gry akcji, ale taka bardziej przygodowa i bardziej taka akcji. No nie, więc moim zdaniem przydałoby się zrobić właśnie, że faktycznie zrobić taką kategorię indie, która promuje absolutnie takich takich takich, mavericków, takich, takich geniuszy, których w małych zespołach nie wiadomo skąd, wychodzą, tworzą po prostu coś, co w tym momencie jest świeżym, nowym, czego nie było, tworzą, nie wiem, nawet gatunek mogą stworzyć nowe gry i trzeba takie, takie, takie rzeczy promować, bo nawet Balatro, jak sobie pomyślę to Balatro no, jest grom jednego człowieka ale o ile się nie mylę, mogę się mylić to Balatro miała jakoś wydawcę i chyba wydawca w imieniu anonimowego twórcy Balatro odbierał nagrodę do niego. Ja mogę teraz szyć, nie? jeśli ktoś chce mnie poprawić w komentarzach, to bardzo bym prosił. Ale chodzi mi o to, że Kler Expedition 3, zobacz, do momentu tej nominacji Jaka to była piękna historia, success story. Wszyscy po prostu zachwycali się tym, opowiadali rzeczy, które były nie do końca sprawdzone, ale, ale ładnie rezonowały właśnie z tym, że to jest niezależne studio, że to jakiś były pracownik Ubisoftu, który... No ale to wszystko który, jest prawda. No tak, ale wiesz, który... Tylko, że facet nie, nie ma bogaty... Tak... Ktoś, ktoś tam, oprócz tego, no bo to wydaje Kepler, dobrze kojarzę, nie? Tak. Eee, to jest mały wydawca i eee, nie wiem, czy... Czy, czy, się, czy się mylę, ale oni wydali e, takie AA, bo pamiętam, że zaczynali od sif e, tak. Później była taka tak. Chia, która wychodziła na PlayStation e, w Plusie, była ekskluzywem, znaczy w Day, Day Premiere. Ultrosa na pewno zrobili i Pacific Drive, tak. gry, w które grałem. Ale w tym, w tym roku e, naprawdę poza Clare Obscure, to chyba mają tylko od tych właśnie, od sif mają ten rematch. Nie jestem pewien, Pacific Drive było z tamtego roku, ile się nie mylę, nie? No tak, tak, w zeszłym roku było Pacific Drive i Ultros na 100%. A, a, a. Nie wiem, czy coś jeszcze było. Yy, ale wydaje mi się, że te dwie. Bo tak sobie sprawdzałem jakiś czas temu, co to, to, to jest... Ale wiesz, chodzi, tamtym... o co mi chodzi, Rafał, że, że była ta piękna historia. Mówiło się o tym, że yy, ten twórca ścieżki dźwiękowej że on właściwie wcześniej niż, chyba do żadnej ścieżki dźwiękowej do gry nie zrobił, ale go znalazł na, na SoundCloudzie właśnie yy, ten twórca, nie założyciel yy, yy, studia Sunfall. Te wszystkie piękne historie. A później się okazało, że okay, że oni mają niesamowite ambicje, mogą je poprzeć finansowo, ale nadal robią dokładnie to, co chcą. I skoro mają pieniądze, wiesz, nikt, nic nie powstrzymuje Team Sherry, żeby w ich na przykład grze był Keanu Reeves, Tom Cruise, no ktokolwiek, bo byłoby ich na to stać. Ale generalnie nie o to chodzi. Nie? Wiesz, chodzi o to, że każdy ma swoją wizję i robi to jak chce. I oni mieli tą wizję nieskrępowaną i osiągnęli niebotyczny sukces. I teraz oni są rozliczani z tej kategorii gry niezależnej i moim zdaniem to nie jest wina ich, że oni wygrali, tylko wina tego, że, że to jest kategoria, którą można, można tak interpretować. Bo ja, bo ja się zgadzam z tymi głosami, które też mówią, że powinna być... Ale wiesz w, w ogóle jak wygląda głosowanie? Jak, jak zgłaszanie nominacji wygląda i jak wygląda e, głosowanie? To jest takie gremium, gremium takich e, Wysyłasz do poważanych dziennikarzy, tak. e, do redakcji, wysyłasz informacje i oni odsyłają ci, nie wiem, no tam spreadsheet'a jakiegoś wekselowy plik, który które zawiera ich nominacje I to, to, że Wiesz, że czegoś No to oni tworzą nominacje, nie? Jeżeli czegoś tam nie ma, bo Nie zagrali, bo się nie znają Bo za mało głosów było na to Bo idzie tylko pięć nominacji I Głównie redakcje zajmują się, nie oszukujmy się, redakcje zajmują się mainstreamem. Tam to, to nie jest. Ja nie wysyłam tego do streamerów, na przykład, którzy streamują jakieś niszowe gierki, mmm, który, którzy wyłapują jakieś perełki ze Steama. Tak samo do tych ludzi, którzy kuratorów steamowskich nie wysyłają tego tam, tylko, tylko do, do dużych redakcji. Więc się nie ma naprawdę co dziwić, że yy, jest te tytuły, no to to jest, to jest mainstream, nie? Do tego tak mówiłem tak. na początku, że to jest święto yy, mainstreamu, no i po to się podczepia ją duzi wydawcy, tak. tacy jak Microsoft PlayStation, EA czy Ubisoft, aczkolwiek tak. uważam, że to jest y, o tyle był bardzo dobry, no, do, bardzo dobre rozdanie nagród, bo trochę, y, trochę ci duży wydawcy y, przegrali i może będzie to jakaś, nie wiem, będzie jakieś spotkanie, może będą mieli zaplanowane na poniedziałek, mieli dzisiaj wysłane memo, że tam będzie w poniedziałek spotkanie i musicie sobie przemyśleć, co zobaczyliście na tej gali i oni stwierdzą, że no trzeba coś zmienić w naszym podejściu, bo... bo... No, z, no bo tak, no bo... To fajnie fajną... jest, ale podoba mi się ta koncepcja, ta wizja, ale ja trochę nie Ubisoft sądzę. przegrał 100% swoich nominacji. E, Microsoft... Microsoft właściwie... Tak, nominacji. Dobrze powiedziałeś, że nominacje ja tylko... bo oni, oni mają mieli tylko jedną, jedną nominację w kategorii tak. y, y, tej... tej y... Accessibility. Wygrał Microsoft z Doom Doom wygrał. wygrał się dwie, zgodzę. Dwie, dwie nagrody chyba Doom wygrał. EA nie wygrało nic. Nie wiem czy PlayStation cośkolwiek wygrało. Jej można stu... powiedzieć, że wygrało, bo jest wydawcą Battlefielda 6. Ale no, to jest Battlefield Aha. Studio. Tak. I bo wygrali w kategorii Best Audio. Audio przepraszam. Mhm. No ale to, to, to możemy takie małe podsumowanie zrobić, bo ja nie, nie będziemy oczywiście w każdej kategorii ale można ale powiedzieć, PlayStation że... chyba nie wiem, chyba nic nie wygrało. Nie jestem na 100% pewien, Square wygrało z Final Fantasy Tactics. Mm -hmm. Tak. Już teraz nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że PlayStation no to, absolutnie... Wiesz to można powiedzieć, że po PlayStation wygrało w, w kwestii Best Adaptation, bo y, The Last of Us, okay, the last z, of a us. serial dostał nagrodę. Więc nie wiem, czy, że... czy, czy zasłużenie, no ale... No. Nie zasłużenie, bo moim zdaniem, jeśli chodzi o adaptację, to Jalkat byłem za <głos> y, filmem Minecraft, ale to jest taki... Mm -hmm. tak, to była taka bezpieczna. To była bezpieczna wygrana, bo uważam, że film może nie jest jakiś wybitny, ale, ale widziałem, jak się dzieciaki na nim bawią. I nie, no dzieciaki osobie, się którym... super bawiły. Tak, Prawda, dzieciaki, to... To, i, i, i ci starsi, którzy się naprawdę nie znają na Minecraftie. Bo ja na przykład będąc no, graczem zaangażowanym, no to kojarzę Minecrafta i kojarzę większość rzeczy. Ale też były memy, które mnie zaskakiwały i, i, no, i później na przykład widziałem te, te, te mrugnięcia okiem to wszystko. Ale też ale... sam humor był taki dosyć uniwersalny, który, który był zrozumiały nawet dla osób, które się samą gromnie nie interesowały nigdy. No. Ale tak podsumowując, że można powiedzieć, że tytanikiem właściwie tej gali, no to był jednak Clarobscure Expedition 33, 33, w jakim chcecie języku. I e, wygrał e, wypłaciwe we wszystkich e, nominowanych kategoriach. Przegrał tylko właśnie w tej kategorii audio e, z Battlefieldem 6. I z tego, co słyszałem, bo, bo e, e, Yy, chyba na jakimś innym podcaście ktoś po prostu mówi, jak świetnie zrealizowane właśnie to audio, wiesz, po prostu grając na słuchawkach, masz takie rozróżnienie przestrzenne tego, co się dzieje, wiesz, te dźwięki, to wszystko do ciebie tak, tak działa, że po prostu ten dźwięk musi być fantastycznie zrealizowany. Yy. Claire Obscure wygrał w kategorii muzyka, więc jakby to nie jest tak, że, że, że, że w jakiejś kategorii audio nie, nie, nie zdobyli zatłatki, ale wygrali w dziewięciu kategoriach. W jednej jakar byli nominowani potrójnie, więc tam nie mogli trzech tatłetek zdobyć, bo byli, bo tak to było, mogłyby mieć nawet, nie wiem, dwanaście tych, tych wszystkich skrzydlatych aniołów Jeffów. I to było nies niesamowite, no nie? Bo wszyscy się spodziewali, ale Zawsze była taka nuta niepewności, że być może będzie jakaś niespodzianka, ale nie. I jeśli chodzi o najlepszą, e, gr naszą znaczy, grę roku, e, e, the, game, e, the best, game, e, best game direction, najlepsza narracja, najlepsza art direction, muzyka, audio design, no to jest właśnie ten e, wspomniany audio, e, Battlefield wygrał, ale tak to e, best performance, Jennifer English. Chociaż tutaj znowu nie zgadzam się, tu powinien dostać Troy Baker za za rolę Indiana Jones. Bo tutaj znowu ona świetnie zagrała, Mael, ale ona grała tym swoim głosem, a Troy Baker zawsze coś dodaje, wiesz, tutaj musiał wyjść na taką, tak ciut wyżej do tego aktorstwa, bo musiał jednak odtworzyć w jakimś tam stopniu ikoniczny głos Harrisona Forda. I to zrobić to w taki sposób, żeby nie było jakiegoś dysonansu, żeby gracze nie, nie czuli jakiegoś takiego, wie, że no nie pasuje mi ten głos. I to jest coś jest coś, coś no bardzo, bardzo wymagającego adaktora, aktora, moim zdaniem. I to, że Troy Baker przez tyle lat, będąc na szczycie, nie dostał tej nagrody, to no to świadczy o tym, że być może powinni rozbić tę ten, ten, ten kategorię na, na jak to w Oscarach jest tak, że najlepsza rola żeńska, najlepsza rola męska. I, i tak dalej, no ale no, póki co yy, raczej to się nie zdarzy i no, jeszcze The Best Debut Indie Game i Best Independent Game, no to to, to są te kategorie, w których znowu który yy, wygrały, i Best Role Playing Game niektórzy się oburzyli bo uznali, że Kingdom Come Deliverance 2 powinno dosyć tą, tą statuetkę i pewnie, pewnie tak, że też się zgodzę, że Kingdom Come Deliverance 2 jako RPG takie absolutne jest, jest, jest lepsze. No, nie? no ale dla mnie przez to właśnie, że ta dominacja Clare 33 czy czy była tak, tak znacząca, to nie świadczyło o tym, że, że inne były gry słabe. Po prostu to tylko podkreśla jak absolutnym, jak niesamowitą grą jest Clare i jak, jak trzeba raz na jakiś czas mieć właśnie takiego tytanika, mieć taki, taki tytuł, który jest i mainstreamowy, ale też doceniony przez krytyków. I, i, I moim zdaniem tu jest konsensus. Zawsze jest jakiś oczywiście procent, który się nie zgodzi z tym, co mówię i w ogóle z tą decyzjami, tymi decyzjami, ale wydaje mi się, że tak naprawdę w 99% nikt nie kwestionuje tego, że Clare Obscure Expedition 33 jest, jest no najlepszą grą tego, tego roku. Nie? No, ale to, z, to takie dłuższe wypowiedź. Z innych kategorii, no to Hello Games. Zostało za, za Nomen Sky nagrodę za najlepszą e, ongoing game, e, czyli nadal wspieraną. E, Bardu Rage 3 Community Support HDS 2, które wspomnieliśmy w, w Best Action Game, Hollow Knight Song Best Action Adventure Game to jest ciekawe. No i tak dalej. No, dostało się, tak jak powiedziałeś, Final Fantasy Tactics zostało za Best Team Strategy Game. Ja uważam, że w tej kategorii powinien dostać The Alters. Że to jest gra, która, która, w której należała się ta tłatka. Final Fantasy Tactics, co by nie mówić, to jest jednak swego rodzaju remaster gry sprzed... Nakładka Netflix. to jest. To jest nakładka graficzna i chociaż trzymałem... No to jest moja ulubiona gra, no nie? Tak już teraz zdobywam się na wyżyny czegoś, co nie powinno mieć miejsca czy jakiegoś obiektywizmu. Tak. To tak. uważam, że y, ta gra na swoją premierę była wybitna i nadal jest wybitna, ale powinno się w jakiś sposób rozróżniać y, jednak y, nie ignorować, ale hmm, tak jak tak. długo ty ignorowałeś istnienie remake'ów i reboot'ów na fantasmagieri, y, czy, czy, czy remasterów to jednak moim zdaniem nie powinno się ich wrócać do głównej kategorii, tylko rzeczywiście rozróżnić, bo to tak. jest zupełnie innego rodzaju praca. Z drugiej strony tutaj są nagrane dialogi, nowa grafika. Ktoś może powiedzieć, że masa gier na podobny, w podobny sposób jest budowana, No, ale to, to, to, to jest mhm. tak naprawdę tylko i wyłącznie zrobienie czegoś, co potrafi zrobić moderska scena z gotowym tytułem i oni nie są nagradzani za to w żaden sposób, że odnowią tekstury wszystkie na przykład i nagrają ścieżki dialogowe do gry, która nie ma polskiego dubbingu. Nie? I, I to robią, więc to, to, to nie powinno tu być. Ja grałem tylko w Demo Alters, yy, The Alters, yy, nie, nie znam Jurassic World Evolution, które było trzecia część, Tempest Rising, Two Point Museum i cywki, siódemki, nie znam tych gier. Ale mhm. Alters yy, było ciekawe. W sensie, no, nie, nie, to nie jest mój typ gry, ale, ale wydawało mi się interesujące w wielu aspektach i i może rzeczywiście oni powinni, tak. be, Living Beat Studios powinno dostać. No. Mm -hmm. no, poza jeszcze tam Best Family Game, Donkey Kong, Bonanza, Bonanza, Best Sports Racing Game, Mario Kart World i Best Multiplayer Game. I tu rzutem na taśmie. Hit, hit ostatnich tygodni Arc Raiders. I to Arc Raiders, muszę przyznać, że ma tak pozytywny baz i tak dużo ludzi gra w tę grę, że gdyby Gdyby ona może wyszła ciut wcześniej, to wydaje mi się, że ona byłaby nominowana i nawet w kategorii e, gry roku, bo to jest absolutny hit. E, wiesz, nigdy nie wiadomo, czy ona nie, nie będzie miała takiej ścieżki podobnej do Monster Hunter Wilds, gdzie w dniu, e, czy tam w pierwszym tygodniu premiery tam było, nie wiem, milion ludzi grających jednocześnie na Steamie, a teraz jak wejdziesz, to pewnie mógłbyś policzyć ich wszystkich na, na palcach ręki. Oczywiście, żartuję, ale ale my mamy teraz do czynienia z fenomenem Ark Raiders. Jest ciągle kilkaset tysięcy ludzi grających tylko na Steamie, a przecież ta gra i wyszła i na Xboxa, i na, na PlayStation 5 i wszyscy sobie chwalą, więc to jest w ogóle taki, taki cichy hit ostatnich tygodni i naprawdę uważam, że gdyby ta gra wyszła wcześniej, ona by się załapała, właśnie tak mówisz, do tych redakcji, które wysyłają te swoje nominacje. Więc tu ja mam wrażenie, że ktoś musiał zdecydować i gdyby ta gra się nie pojawiła tutaj i nie było, można było na nią głosować, to byłby jakiś mały, małego rodzaju skandal. No ale to, to wszystko. No i najbardziej oczekiwana gra, no to Grand Theft Auto 6, no ale to jest bez, bez zaskoczenia. Dla mnie zaskoczeniem największym było Player's Voice, bo to jest gra e, Wuthering, Wuthering Waves. Od Kuro Games. I po pierwsze, ta gra mi się wydaje, że ona już wyszła w ogóle w 2024 roku, chyba na, na, na Windowsa, no nie? Ale druga rzecz to jest to, że yy, ja o tej grze w ogóle nie słyszałem i, i śmiem twierdzić, że przez to, że to był player voice, czyli wszystkie głosy były, były od ludzi, którzy brali udział w tym głosowaniu, a nie od krytyków czy, czy tam jakichś mecenasów e, The Game Awards, no to mogłaby być kwestia, że to jest chyba jakaś chińska gra, nie? To jest jakiś chiński RPG takie online, nie? Ale to mogę się... To jest... Yy, to jest gacha. To tak? jest gacha, to jest tego typu, no, free to play, y, Tym tylko, że chiński, nie? Mhm. E, który, który jest, jak mówiłem, Zenless Zone Zero, czy, czy no nie wiem, w rzeczy, które nie grałem, to Genshin Impact, coś takiego, tak? nie? Także mhm. to jest coś takiego. No. Ja myślę, że są takie... To mniejsze kategorie, ale to już to odpuszczę, żeby nie, nie, nie bez sensu nie przedłużać. Powiem tak, gala pod względem nagród no była taka w pewnym względzie przewidywalna, ale jak zwykle to, co jest takim klemdera krem, o którym też wspomnieliśmy, to są właśnie te zapowiedzi, to są te world premiere, to są te, te rzeczy, które na które też czekamy, chcemy, żeby po prostu coś się pojawiło i, i wiele, tak wiele, jak wspomniałem, rzeczy, które miało się pojawić, się nie pojawiło, no ale to jest tak, że gdzieś są plotki i, i te plotki nie zawsze się realizują, ale muszę przyznać, że było kilka przynajmniej zapowiedzi, które, które sprawiło, że nie chcę mówić, żebym się portal gdzieś otworzył i bierzcie moje pieniądze, jak w tym słynnym memie, ale, ale bardzo się cieszę na przykład na, na remake Tomb Raidera. To jest chyba Legacy of Atlantis, tak? Czy, czy taki jest chyba podtytuł? To jest ta... To jest po prostu re, remake, Pierwszej, pierwszej odsłony przy Good Larry Croft i powstaje przy współpracy właśnie Crystal Dynamics i Flying Wild Hog, czyli polskiego studia. Więc ja w ogóle jestem podwójnie e, zaskoczony, że po pierwsze, że gra wyszła i że to jest polskie studio, a wygląda rewelacyjnie. Oczywiście były tam małymi telekami podpisy, że to jest e, taki miks i, i silnika gry i przerenderowanych scen, ale to wygląda niesamowicie dobrze. To wygląda niesamowicie. To jest, to jest, to jest klasyczny Tomb Raider, to jest klasy, powrót do klasycznej Lary i ja nie mogę się doczekać. To jest w ogóle drugi remake, bo nie wiem, czy pamiętasz Anniversary Edition, na pewno pamiętasz. Bardzo dobra część. No i niedawno w ogóle były remastery Tomb Raiderów, już chyba pierwsze sześć części się doczekało, więc jakby Tomb Raider jakby zyskuje jakby nowej jakiejś takiej energii. Nie wiem, chyba odkąd Amazon przejął markę, mam takie wrażenie, ten to chyba, tak to wygląda, to, to coś się dzieje, mimo, że seriale Tomb Raidera, one się pojawiają w Netflixie, chyba teraz jakiś drugi sezon wychodzi. Więc to jest, to jest, to jest jeden. No i tam był ten drugi, um, Tomb Raider Catalyst. To już zupełnie nowa gra, tylko w przeciwieństwie właśnie do tego Tomb Raidera, tego remake'u pierwszej części, on wychodzi w 2026 roku, a a Katalizm najwcześniej w 2027. nie wiem, widziałeś w ogóle te, te zwiastuny? Oba? Wszystkie y widziałem. Widziałem oba. Fajnie, że to pokazali obok siebie. Y ja jestem. obu ciekawy. W sensie. Y na przykład movement Lary, czyli to salto z tym opadaniem powolnym o, tak. z rąk na. Y to, jest, to, czy ten to, jest taki, to takie przegięcie, taki... nie? Jak ona wchodziła na, tak, wchodzi tak. na krawędź i robi ten taki, e, nie wiem to powiedzieć, mostek. Super sprawa. Tak, takim mgnięciem to... okiem do fanów. To jest, to jest movement, ten stary movement, e, gdzie ona się tak śmiesznie podciągała i tak dalej. Oczywiście e, jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście będzie, bo to w takim, z takim realizmem może, może wyglądać dziwnie, ale, ale bardzo mi się to podobało. Podobał mi się jej klasyczny strój. Znowu katalist wygląda interesująco, jeżeli chodzi o. Te, te wizualia. Ja lubię Larę i chętnie zagram sobie w obie. Naprawdę, to, to jest akurat jeden z takich moich rzeczy, które sobie wpisałem na listę, bo dużo ich nie mam, ale mhm. podobało mi się. To jak chcesz, to możemy Twoją listę, bo skoro Twoja lista jest krótsza, to możemy od. Króciutka jest moja i, lista. Jest twoja. No to dawaj, co, co jest na Twojej liście. Ja sobie, ja sobie Rafał, zapisałem ale... dwa tytuły, które mi się szalenie podobały ze strony, ze strony wizualnej nie wiem jak będzie, w jeden, może zagram to jest Orbitals, to było chyba na Switcha reklamowane i, i jestem ciekawy czy wyjdzie na pierwszego jeżeli wyjdzie na pierwszego to na pewno kupię, to jest KoP e, shooter, shooter e, w takiej stylistyce anime z lat 70 80 nie wiem czy kojarzysz e, wydaje mi się, że to było tylko niestety na, na dwójkę Switcha to to, zwróćcie na to uwagę i drugi, który mi się też szalenie podobał to był też wyścigi połączone z takim cel shadingowym psznytem w scenkach fabularnych wydaje mi się, że to może być ciekawe i tą, tą grą to jest Screamer wydaje mi się, że to jest remake takiego, takiej ścigałki z lat 90. Nie wiem, czy ty ją kojarzysz. E... Znaczy ja pamiętam Screamera, bo ja w ogóle na pececie to Screamera e, bardzo chciałem mieć, bo to wyglądał jak taki, taka swoista wersja e, Sega Rally nie wiem jak to powiedzieć. Ale ten, e, ten Screamer, ten nowy, to jest taki bardzo taki... O... Tak jak mówisz, mówisz, storytellingowy, ale taki bardzo nowoczesny, taki z klimatami anime, nie? No tak, to, to wydaje mi się, że to, co tam pokazali, to pokazali nam jakąś tam fabularną yy, zwiastun. Taki Ridge ale... Racer, ale podkręcony do potęgi Entei, jeśli chodzi o te właśnie bajery, te efekty, nie? To wszystko. Tak, więc nie wiem, czy to zagram, ale wydaje mi się, że ta gra zrobiła na mnie takie bardzo dobre wrażenie wizualne mm -hmm. i yy, po prostu... Była czymś interesującym, bo jasne, no jest ta estetyka anime, ale te wyścigi wyglądały naprawdę fajnie, te takie przegrzane fury, te efekty świetne mm -hmm. i to wszystko w takiej fajnej yy, arcade'owej stylizacji, jednocześnie yy, nie czujesz w tym jakiegoś takiego fałszu, yy, tak. no ale z zobaczymy, to takich, tych takich gier, które zrobiły na mnie wrażenie, ale nie wiem czy zagram, no bo jedno to jest na dwójka, druga to nie jest moja my cup of tea, nie? Ale hmm. za to z rzeczy, które prawdopodobnie kupię, no to jest ten John Carpenter Toxic Commando. Hmm. E, Bardzo fajnie to wygląda. Wyglądało super. Ja nie Draft for Dead i Back for Blood nie grałem, ale ale mam ochotę w coś takiego pograć i jeżeli to będzie w jakiejś takiej przystępnej cenie, to, to prawdopodobnie sobie po to sięgnę. Bardzo podobał mi się trailer do e, Phantom Blade'a. Uważam, że to jest gra, którą muszę sprawdzić. E, mhm. To jest kolejne studio chyba chińskie, nie? które wyskakuje po prostu z takim tytułem, który, który zrywa berety z głowy. Moim zdaniem wiele tytułów, które dostaniemy od chińskich deweloperów będzie naprawdę fajny i ten e, Phantom Blade jest, jest jednym z tych, ale mm, bardzo mi się też podoba e, po tym podziale, który nastąpił w ekipie od Jakuzy. E, e, to podoba mi się ten trailer e, i teraz e, uciekło mi Dragon, Dragon's Gang. Dobrze mówię? E, e, Gang of Dragon. O, Gang of Dragon, dokładnie. I, I wydaje mi się, że to może być e, fajna gra w stylu e, bardziej Sleeping Dogs niż, niż Yakuzy, bardziej nastawiona na e, akcję, aczkolwiek mogę się mylić totalnie i, mhm. i to będzie zupełnie coś innego, ale to jest taka kolejna gra, która, która gdzieś tam z, z sobie odznaczyłem obok mm, Tomb Raiderów e, i chyba ten Forest 3 był interesujący, w sensie Grałem w tego pierwszego i to jest survival horror, więc, e, więc to jest coś, co, co, co sobie gdzieś tam e, wziąłem na radar, bo bardzo ładnie to wyglądało od strony graficznej i, i może być właśnie też ciekawym doświadczeniem. No i chyba dla mnie mm, dwu, dwójka wygranych e, to będzie e, Rezydent Nowy, który tak. wygląda super. I uh... Resident Evil Requiem I ciekawe jest to, że oni podkreślili, Bo tam wraca Leon I nie kojarzę tej dziewczyny Tej bohaterki, ale kwestia jest taka, że To jest taka gra, w której Nią ma być taki typowy Suwawo Horror A grając z Leonem, po prostu mamy grę akcji. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo fajnie. Ja jestem ciekaw, jak oni to po prostu zrobią. Czy to będzie tak, że my będziemy się wymieniać tymi postaciami? Czy one będą równolegle gdzieś w tym świecie i po momencie takiego wielkiego napięcia Wiele ja różne brole, kampanie będą, z tego co zrozumiałem. A, czyli będzie Jedna taki klasyczny będzie... o tym, że po prostu wybieramy postać i, i mhm. każdą inaczej będziemy grali, ale mniej więcej chodzimy po tych samych tych pomieszczeniach i tak dalej. Z tak tego powiem. co zrozumiałem, to Leon będzie miał kampanie która będzie e, raczej kampanią nastawioną na akcję. Tak, to na 100%. A druga kampania będzie typowo mm, typowo e, mhm. pod survival horror. Aha. Czyli nie będzie trochę jak w tym, jak w Alan Wake u 2, że mamy po prostu dwóch protagonistów i raz gramy tą agentkę FBI, raz gramy pisarza. A tego, tego nie, nie wiem, jak, jak to sobie podzielą, nie? Yy, nie mam bladego pojęcia, bo aż tak się nie wczytywałem, jak, czy to będzie poprzeplatane, czy też będzie to tak jak w dwójce, że będziesz miał Clary i Leona i to będą dwie osobne. No ale dla mnie wygranym to jest Saros, PlayStation, yy, Housemark. Po returnalu tak. spodziewałem się, że i kolejna gra będzie bardzo dobra. I tutaj znowu mamy Bullet Health 3D, ale wydaje mi się, że jeszcze podskoczyli o, o poziom wyżej w stosunku do returnala. I, I to jest gra, którą na pewno zagram. Jeszcze był ten no Law, e, taki takie połączenie Dying Light i Cyberpunk'a. E, no ale zobaczymy, nie? Czy, czy, czy akurat najdzie mnie ochota, nie? Mm -hmm. A co ale u Ciebie? Co tym, Tobie się podobało? No ale właśnie ta gra, o której, o której powiedziałeś, że nie? Tam, tam gra ten e, Raúl Collie. Ja, ja mm -hmm. bardzo lubię tego aktora. E, polecam jest. w ogóle, to jest, tylko to jest chyba jedno strzałowiec. Mi się wydaje, że ten serial nigdy chyba nie, nie, nie, albo nie miał mieć, albo nigdy nie doczekał się jakiegoś drugiego sezonu. To ta Midnight Mass. Nie, no, to jest nie, jedno strzałowiec. Super. Tak. Super bardzo tak. lubię ten serial. To jest, to jest serial z Stephena Kinga, który nie ma nic wspólnego z Stephenem Kingiem. To jest Acha. rzecz, którą, którą to oczywiście się śmieje, ale to jest tak, jakbyś wziął, wyciągnął amalgamat z, z jego powieści, czyli mamy odizolowaną wyspę, Mamy wracającego bohatera i w ogóle ci bohaterowie na tej wyspie są to po jakichś takich dziwnych przejściach. Każdy, mm. każdy ma mocno rozbudowany ten swój wątek. Masz księdza nowego, który przybywa do, tak. do, e, do tej wioski i, i jest taki rzutki, młody, fajny. Zaczyna to powiedzmy jakieś ożywienie wprowadzać w tej małej społeczności i mamy pradawne zło które tak, tak. Się nagle okazuje, czym się okazuje, ale też jak wyciągnie to jest ze Stevena mm -hmm. Kinga. Ale no to no jest tak super nie, aktor. No. Ja go bardzo lubię. Tak, to tak. Zresztą no, grał w wiesz, takim serialu, który moim zdaniem yy, no miał taki trochę niewykorzystany potencjał, potencja, ten death and other details. Ale to już inna rzecz. Znaczy, ja w ogóle, jeśli chodzi o, o, o tą galę, bo teraz tak sobie pomyślałem, kurczę, w jeszcze wcześniej, jak tam byli aktorzy, no nie? Tam był Jeffrey Wright, który w ogóle kapitalnie gra tego, w dispatchu tego, tego, tego jak, jak się nazywa, ten, ten nie Tracker. <grystanie> Boże święty, ale mam dziurę w głowy. <grystanie> tego Einsteina. Kolegę. No Speed, nie, nie, nie Speed. Uh... A, Chase'a, Trackstar. Trackstar. On grał Tracer. To było mnóstwo, no w ogóle był... Um, no, oprócz tych całej obsady, oczywiście, Street Fightera, no to tam e, na pewno parę parę. Na... była przecież. Była, nie, tak, powiedziała, że był David specjalnym celem tak, tak, David Harbour, Lenny Krawic. E, tam jedną, jedną nagrodę już nie pamiętam, którą Dan Hauser prezentował, więc to jest, No tam było parę ciekawych e, osób. Ale jeśli chodzi właśnie o, o to, co, e, co moją uwagę przykuło, no to świetny, naprawdę bardzo dobry, długi cinematic, że tak się wyrażę z angielska, Divinity, czyli nowej gry od Larianów. I, i miała taki klimat takiego w ogóle, yy, każdy się zastanawiał, co to jest, bo no, było pewne podejrzenie, że to jest gra, nowa gra Larianów, nie, ale, yy, ale było też, że może to być, być ten yy, jakiś, nie wiem, ta, ta nowa gra od yy, polskiego serialu, że jeszcze coś innego, ale moim zdaniem to był właśnie taki, taki zwiastun, który też się będzie pamiętał, mroczny, klimatyczny, yy, nawiązujący do tej, do tej rzeźby, do tego, tego monumentu, który rozpalał wyobraźnię i każdy się zastanawiał, do czego on nawiązuje, no to, to już w tym zjawisku nie była odpowiedź, więc to wygląda ciekawie. Nie pokazali absolutnie żadnej rozgrywki, więc yy, yy, pewnie prace nad tą grą trwają już od dłuższego czasu, ale albo, się, że... albo może być tak, że na takich imprezach się nie pokazuje jednak rozgrywki, bo no, no to, to będzie wyglądało jak inne gry Lariana. No. no tak, nie, nie, nie, znaczy w sensie rozgrywki, bez, znaczy bez sensu byłoby pokazać, w stu procentach się daje. Ty masz zrobić wrażenie, ty masz, ty masz to sprawić, to... że ludzie będą pamiętać coś i jak ty pokażesz rozgrywkę, to, to będzie jak na przykład było z tym Total War'em Warhammer 30,000, że wszyscy się jarali cinematikiem, fantastycznym, no bo wiadomo, Warhammer 30,000 to jest coś, co... Yy, no jest na fali i od dłuższego czasu jakby wraca, bo po prostu Game Workshop zamiast e, sam produkować gry, to oni po prostu ją dają, e, dają licencję. I tych gier wychodzi mnóstwo i naprawdę e, mają ten filtr taki, że to nie są jakieś takie tytuły, zresztą znaczy, no w ogóle w, z tamtego roku, nie Space Marine 2. To nie, to nie była słaba gra. To była gra, która po prostu wszystkich wzięła z zaskoczenia jak, jak, jak dobra, jak prosta może być, a jednocześnie jak wciągająca. No nie? Ale to, przecież, to ale ten świat, nie? ten świat Warhammera jest fajny. I jak pokazali rozgrywkę, no tutaj no to był Total War. On nie wyglądał. Nawet kilka te sekund tak trochę, a okej, okay, no to, jest, to, jest, to, to, to to może być bardziej jakiś RTS, czy co to jest, nie? I, i tyle. Bo jak sobie pomyślę, to bardzo mało gier pokazywało taką rozgrywkę, która nie, pas, nie pasowałaby do tego że miałbyś wrażenie, że być może właśnie nie jest na silniku gry, tylko jest renderowana specjalnie po to, żeby, żeby wywołać taki efekt: wow. Nie? I, I Ja mam kilka jeszcze takich tytułów, które, które no, no, moim, moim zdaniem yy, są warte tego, żeby. Zresztą, tylko właśnie kwestia jest taka, że niektóre w ogóle wychodzą dopiero za dwa lata. Nie? Na przykład Exodus. Exodus, który jest grom. Yy, Moim zdaniem, bo to chyba Corey Hudson robi, znaczy, człowiek, który, który pracował przy, przy oryginalnych Mass Effectach. Tak, o ile, o ile dobrze pamiętam. I to jest gra, która ma taki ten, ten vibe tej space opery, który ja uwielbiam. I tam klimat, to sci-fi się po prostu wylewa z każdej sceny. I o ile się nie mylę, tam jednym, tam narratorem, albo nie wiem, może postacią jakąś w grze jest Matthew McConaughey. Więc, więc to jest po prostu gra, którą na którą najbardziej czekam, która nie jest jakby w takim mainstreamie radorowym. Ona się pojawia właśnie dzięki temu, że, e, no, że mam mocnego wydawcę, no bo Wizard of the Coast, ich, ich stać na to, żeby dawać pieniądze, żeby tak się gra roz, y, y, roz, y, rozwijała. Y, y, w ogóle y, y, a nie, teraz, teraz, teraz zmi źle, nie to nazwisko mi chodziło. Chodziło mi o, o Drew Karpiczyna. Przepraszam. Który, który pracował przy Night of the Old Republic i Mass Effectie i jeszcze, jeszcze Night of the Old Republic w innej kontekście innej gry się pojawia, ale chodzi mi o to, że po prostu, żeby nie, nie, nie, nie, nie zakręcić się za bardzo, chodzi mi o to, że Exodus to jest gra, która moim zdaniem yy, well, będzie wszystkim tym, czego chcą fani od Mass Effect'a 4, a czego jednak że Mass Effect 4 od EA, czy powiedzmy od tego, co tam zostało ze studia BioWare, nie dostarczy. Więc to jest jakby nadzieja, że ten duchowy spadkobierca Mass Effecta znajdzie się, że to będzie ta gra. I dlatego ja na nią czekam i ona wygląda fenomenalnie i, i za, za każdym razem, jak pojawia się jakaś, jakaś nowa informacja, jakiś nowy zwiastun, to, yy, to, to po prostu pochłaniam to. Yy, kolejnym, kolejnym tytułem, który, który zrobił na mnie wrażenie, to był taki, to był teaserek, no nie, ale to jest ta wspomniana yy, nowa odsłona Gwiezdnych wojen y, y, ala KOTOR-3, czyli Fate of the Old Republic. Bardzo krótki, ale klimatyczny teaser z wiosą. no chyba na minuty nie trwał, ale już rozpala wyobraźnię, prawda, że to już jest coś, co takiego wiesz, a. Ah, Wróciłbym do tego Kotara, Oczywiście, kiedy już zastarzały się, ale one nadal funkcjonują w naszych, naszej pamięci. No i właśnie tutaj Casey Hudson. E, tak, tak. Serpista. Pomieszały mi się tytuły, wiesz? Pomieszały mi się tytuły i, i dlatego, wiesz, starość nie radość. <laughs> że się tak wyrażę. Kolejny tytuł, i to mi się wydaje, że to jest twojej banieczki. Ja się zdziwiłem, że nie wymieniłeś jako... Co of zdaniem, the Chicken Food? Nie. Control Resonant. No właśnie... Nie wiem, pamiętasz, ja, ja byłem, nie, nie, ja byłem, mm, im więcej czasu mijało od control, to tym ja miałem coraz bardziej mieszane uczucia od tej gry, ona, ee, nie wiem, no, to, mhm. było coś w tym gameplayu takiego, które, które co, coś co, co, co, co mnie nie przyciągało i ja byłem zmęczony tą grą, autentycznie. Mhm. Um, nie polubiłem postaci, w ogóle, cały ten pomysł tego biura, które zajmuje się takimi rzeczami, to był całkiem ciekawy, ale ale ostatecznie gdzieś tam miałem bardzo mieszane uczucia i zobaczyłem ten trailer. Yy, poznałem, wiedziałem, co to jest i, i, i nie wiem, naprawdę takie, wiesz, to nie jest rzecz, która bym, bym, która, którą chcę zagrać. W sensie yy, są takie tytuły, które widzisz to właśnie kilkadziesiąt sekund jakiegoś cinematyka i już po prostu sobie myślisz, łączysz sobie te nazwiska. Facet od Kotora, nie? Eee, i, I Old Republic, czyli wiesz, to będzie jakiś RPG, na pewno to nie będzie jakaś głupia strzelanka, na pewno zrobią coś, coś interesującego. Już, już ludzie się nakręcają na to, mimo że nic nie zobaczyli, nie? Tak. Są takie tytuły. A w, tutaj w kontrol miałeś i i miałeś gameplay i nawet może to sousowo wyglądało, e, ale jakoś totalnie nie, nie pykło u mnie. Także wiesz, mówię, wow, ale super. Znaczy mi się po prostu podobało to że, to, że ten świat, że ja chcę po prostu wrócić do tego świata. I, i te kalejdoskopy, te, to taka psychodela, to wszystko takie, ten znowu skok w nieznane. To jest, to, jest, to jest świat, który chce się znowu zanurzyć. A mm, jeśli chodzi właśnie o, o, o takie te, te, te aspekty, które zawsze. Ty podkreślałeś, nie? A propos kontroli. Mnie to fascynowało, jak, jak, jak, jak rozmawialiśmy wtedy o tych odniesieniach. Nie, że skąd remedy czerpało pomysły na te, na te wątki, na te nawiązania, na te takie paranormalne elementy? I to było hmm. dla mnie fascynujące, że to jest, że gdzieś jest właśnie jakaś taka baza danych, tych, tych wszystkich e, historii, i, i, i oni jakby je w, wprowadzali do tej gry. Więc to było dla mnie intrygujące, bo ja na przykład ja próbuję sobie przypomnieć. To znaczy to zakończenie, czy to zakończenie na mnie jakiekolwiek wrażenie zrobiło, bo ja pamiętam, że ono mnie skonfundowało, bo ja nie, nie czułem takiego wow, nie, po skończeniu kontrol że wszystko mi się podobało pod względem tego, jak ta gra, jakie miało właśnie to miejsce, ta bohaterka, ten brutalizm, te efekty w ogóle cząsteczkowe, to było świetnie zrealizowane, ale, ale. No nie wiem, no ja, dla mnie ro, robi duże wrażenie ten, ten związek, ale to jest znowu teaser. Tam, tam za wiele nie, nie pokazano. Ten bohater widać, jest jakimś e, e, motherfucker, który e, może kontrolować tą, tą broń, łączyć dwa kije w jeden, czy tam dwa ostrza w jedno. No takie po prostu e, dziwne dziwności, ale to jest coś, co, e, co ja bardzo chętnie od remedy zasmakuje, no bo to jest oni umieją w ten taki paranormal i to mi się podoba, bo to jest i w serii Alan Wake, i w serii Control, no właśnie... i w Quantum Break było, nie, więc to jest dla mnie wszystko takie naprawdę atmosferyczne i oni umieją, umieją tą atmosferę budować. Szalenie podoba mi się wątek sagi w drugim *Alan Wake'u. Naprawdę jest ekstra. I, yy, i rzeczy, które się dzieją z Alanem, w jego wątku. I tam, wiesz, ta fundacja, to biuro się pojawia w wątku sagi. Nie wiem, czy pamiętasz, ale nie mają tam swoje jakieś budki porozstawione w różnych miejscach. I o wiele bardziej wolałbym kontrol w takim gameplayu, że mamy jakieś misje i musimy być, wiesz, w terenie e, jako agent i i to mogły być nawet takie, wiesz, krótkie misje, w sensie to, to, to nie musiały być jakoś tam szalenie powiązane fabularnie, ale, ale coś takiego, taki, taka, taka stara budowa, e, nie wiem, 12 misji, niektóre agent jest wysyłany i mamy coś jak, wiesz, jak, e, nie wiem, no, to to jest taka stara budowa gier, Tak, na przykład miał e, chociażby mm, syfon filter, albo, chociaż tam były bardziej połączone, albo Splinter Cell, nie? Yy, że hmm. idzie agent na zadanie, yy, niż, niż coś takiego, że to się wszystko wylało w Nowym Jorku i, i, i, i teraz musisz to powstrzymać, bo znaczy, może być ostatecznie ta gra bardzo fajna, nie? Oczywiście nie skreślam tak. jej. Bo ja, ja pamiętam naszą rozmowę, ja tam mówiłem, że to jest wszystko wyciągnięte z SCP Foundation yy, i i wiesz, na przykład te wszystkie, albo na przykład z serialu Dolostrum mhm. ale na przykład te wszystkie dziwne artefakty, które znajdujemy, e, no nie, one były uwięzione w tej jednej przestrzeni, nie? I, I czasami tylko ta twoja interakcja z nimi polegała na tym, że sobie mogłeś na to popatrzeć, bo to było za szkłem, albo musiałeś pobiegać po jakimś pokoju i strzelić w jakąś rzecz a głównie wszystkiego dowiadywałeś się tak naprawdę z tego samego, co dowiadujesz się ze strony e, SCP. Czyli mm. po prostu takiego suchego opisu. I to był mój duży zarzut. Mówię, duży zarzutem było to na pewno, co, co zresztą mm, misial z... Y, Mistycyzmu popkulturowego mi wyjaśnił kiedyś, że ta gra ma taki oniryczny klimat, dlatego te wszystkie postacie są takie senne, bo to jest tak, taka konwencja przyjęta, że to jest jakby sen, że oni się tak dziwnie zachowują, właśnie są tacy trochę o, mam, o, otumanieni, mm, bo taką konwencję przyjął Sam Lake Robinson, tą grę, że, że to wszystko ma się wydawać wielk, jednym wielkim dziwnym snem, w którym się wszystko takie dziwne rzeczy dzieją, jak ten labirynt... Yy, po, po, najpierw, że, że, że biegasz w kółko na przykład i cały czas e, mhm. nie możesz znaleźć wyjścia, albo labirynt popielniczki chyba to było. E, coś takiego było. Kojarzysz? Tak w późniejszej części gry była takie, takie przesuwane się, przesuwające się ściany. No ja to, ja to kupuję, ale to jest, to jest spoko, ale mi się to nie podobało akurat. Nie, nie czułem się zaangażowany. Zupełnie inaczej było, mówię, w Alanie Dwójce, gdzie od razu byłem wciągnięty w ten świat, podobałem mi się i postacie, które spotykała Saga i to, co się działo z Alanem. No i naprawdę super to było. A Control było dla mnie takim... Hmm. Mm -hmm. No, nie no, rozumiem, rozumiem. Okej, okay. w takim razie yy, już się nie dziwię, że, że nie wymieniłeś tego w tej swojej, na tej swojej krótkiej liście. Yy, co jeszcze takiego, co ma, zwróciło na mój, moją uwagę? Na pewno... OnTOS, czyli, czyli nowa gra o twórcu Somy. I, tak, i, fajnie to i, wyglądało. Ona miała, ale widziałeś tą grafikę, że ona miała taki, taki klimat w tej grafiki, trochę disonorowy, te postacie tak trochę wyglądały jak, jak postacie z Dishonored. Miałem też wrażenie, jakby to było jakaś tak. Nie wiem, że, że zanim się pojawił ten tytuł, mówię, o, może coś tam Judas od y, Kenalina. Wiesz, że, że miałem taki klimat. Tego typu gry. Nie wiem, czego się spo spodziewać się po, po On -toss, bo tam było dużo takich e, dużo takiego, e, takiego weird fiction, bizarre fiction, wiesz, te takie w, twarze gdzieś po połączenia tego, tego, nie wiem, cyborgizacji z, z, z, z, z, no, z ludzkim ciałem. No, moim zdaniem bardzo enigmatyczny tytuł. Bardzo enigmatyczny tytuł. I, I nie wiem, czego się spodziewać, oprócz tego, że po prostu robi, robi bardzo bardzo ciekawe wrażenie, nie? więc yy, Frictional Games może, może dostarczyć kolejny dobry horror, ale no, kwestia jest tego, yy, czy to będzie taki bardziej mainstreamowy, no nie, yy, bo, bo, bo moim zdaniem amnezja czy nawet te pierwsze tytuły Penumbra, poza Soma, to były dosyć takie ciężkie. Nie? Soma miała chyba taki element yy, w opcji, że mogłeś wy, wyłączyć chyba walkę, nie? więc ona była mniej straszna, ale, ale no, ja, jest, ja jestem tego Ontosa y, ciekawy. To mogę powiedzieć na pewno. I też wydaje go y, Kepler Interactive. To jest... Y, więc y, rozrasta się to, to wydawnictwo. Nie? <laughs> to nie jest już y, jedyna gra, którą... Y, znaczy, To już nie jest tylko kilka gier, które mają w swoim portfolio. Nie? Nagle okazuje się, że, y, że nawet na tym y, y, The Game Awards nie, kilka, kilka tytułów zaprezentowali, które będą wydawać. Nie? Chyba, na, nie wiem, Tank... Tankrat chyba jest od nich też, no ale to już... A ten tytuł najmniej, mniejszą y, zwrócił na mnie uwagę. Y, moją uwagę. Ale tobie się podoba, tak? Ontos. Tak, fajnie to, to wyglądało. Aczkolwiek nie wiem, czy będę w to grał, jeżeli to będzie Walking Sim. Y -y -y. Y, tytuł, który też, y, moim zdaniem, y, no, będzie zasługiwał przynajmniej na przyjrzenie się, to jest Order of the Sinking Star, czyli nowa gra Blow'a o człowieka, który no, stworzył indie gaming, <grywki> mainstreamowy indie mhm. gaming, Braidem, i, no, no, i autora fenomenalnego The Witness. I to też jest gra, która zupełnie jest inna niż, niż poprzedni tytuł. Jakby nie da się powiedzieć, że on po prostu rozwija tą formułę, którą wcześniej zrobił w swojej grze, tylko po prostu on w, w każdej grze. W, w, robić coś nowego nie? I, i, i niby tu jest gra platformowa, ale jedna gra logiczna, cofanie czasu i, i tak dalej, i tak dalej. Witness, niby Czyli, taka poczekaj, gra z Zadam ci, ale... ci pytanie, no, tak? e, bo jestem, jestem ciekawy, czy, czy, ty, czy to, to, ta gra jego to będzie, bo tam 1400 zagadek y, zaprojektowanych y, ręcznie, czy to będzie Sokoban? Nie ja bym powiedział bardziej, że to będzie taka gra, w której e, nie wiem, chyba kiedy ty wykonujesz ruch, świat wykonuje ruch. Mam takie wrażenie. A nie bardziej niż... Ale ja wiem, o co chodzi, no nie. Ja bym powiedział, że... A może inspiracją było polskie robo? Nie, no, no. dla mnie to, to jest, to jest ciekawa, ciekawa koncepcja. Wiesz, no, mamy siatkę. Znaczy mamy małe... Dla kogoś, to nie widział zwiastu. Ja może niech sobie każdy zobaczy związek, ale generalnie chodzi o to, że po prostu mamy wielki świat po mnie, y, złożony z mniejszych sektorów i każdy sektor to jest taka właśnie siatka y, z jakimiś takimi logiczny, logicznymi zagadkami środowiskowymi. Widok jest z góry, z, y, lekko pod kątem, siatka jest prosta na kwadratach i, i ja miałem takie wrażenie, że po prostu, y, y, że ruch był zsynchronizowany jakby, y, wiesz, kiedy ty robisz ruch, ten, ten, ten świat wykonywał ruch, nie? Że dlatego ty musiałeś pewne rzeczy robić w takiej kolejności, żeby to wszystko zaskoczyło tak, żeby dany problem, danego miejsca rozwiązać. No nie? A, a Jonathan Blow to jest jeden z takich no, najtęższych omysłów, jeśli chodzi o branżę, jeśli chodzi o tworzenie gier, gier logicznych, takich właśnie z zagadkami środowiskowymi i to, co on wyprawia właśnie z The Witness, nie? że czasami to była zagadka, Prosta, nie? Że tam połączyć kropki, linie i tak dalej. A czasami musiałeś szukać wskazówek, yy, nie wiem, bawiąc się perspektywą i patrząc gdzieś wysoko w górę, na drzewa, no nie wiem, no cokolwiek. No to jest... The Witness to jest jedna z takich gier, która moim zdaniem, jakby zrobić taki panteon, powiedzmy tam, nie wiem, iluś tam gier takich najważniejszych, naj, naj, naj, najznamienniczych, to na pewno by się gdzieś w takiej ścisłej czołówce znalazła, nie? Tam tych... No ale to już jest... Inżynszość. Dalej, jeszcze z, z, takich, z takich rzeczy, które mnie zaciekawiły, to yy, prozaicznie, ale yy, fajnie na tych zwiastunach, na tych znowu cinematikach, powiem, no, nie na tych zwiastunach filmowych, wygląda, yy, wyglądają ci, ci lordsowie: Lords of the Fallen 2. No, bardzo mi się podoba, że taki, taka przeciwwaga do tych, do tych azjatyckich slasherów, nie, tych sous tego Niocha 3, tego Phantom Blade A0. Tu mamy y, ciężkie zbroje, m, bardzo mroczne. Y, no, no, dużo takiego takiego siedowiecznego, ale mrocznego y, y, RPG. Nie jak to powiedzieć inaczej. No, nie tego świata. Mi się to bardzo podobało. Nie? Więc, więc to jest jeszcze ten mamy tytuł, który starczył mnie. Mają bardzo ciekawy ten design świata. W sensie. Eee, nie grałem w lordsy, w te stare grałem, i one mi się nie podobały, ale to nawet nie chodzi o design świata, tylko nie podobały mi się eee, przez to, jak ta gra była nieinteresująca. Nie? W sensie, nie wiem, czy grałeś w te pierwsze Lordsy Ja pierwsze przeszedłem, tak. To, to, był, no to, był tak, to, była, to była gra, która powstała trochę na, na bazie popularności Dark Souls. I to tam Tomek Gop, który, który yy, przewodził tej grupie deweloperów, tam chyba większość z nich to chyba, bo to był chyba Deck, Deck 13 chyba robił pierwszych lordów. nie? Oni później zrobili The search nie? i tak jakby To były takie gry, które oni robili na bazie właśnie tej, tej formuły soulsów, nie? I Lords of the Fallen to były taki, takie dark souls ale, ale polskie, wiesz co chodzi? Takie mamy w domu. I one mogły ładnie wyglądać, ale no tam no brakowało tej grze, nie to jednak nie było to nie była ta formuła e, tak dopieszczona jak, jak to w From Software nie? bo From Software zrobiło Demon Souls i oni już tam wiedzieli co chcą osiągnąć a Dark Souls moim zdaniem no to, no to, no to było dzieło wybitne no nie? Tam, tam wszystko moim zdaniem grało nie? i kolejne gry no to już była tam jakieś, jakaś iteracja tej, tej, tej formuły nie? I, i zmienione rzeczy, nie był później Bloodborne no mieliśmy przecież teraz Elden Ringa, no więc by ta formuła najlepiej zrozumiana przez firmę Software, co nie znaczy, że no nie ma ludzi, którzy, którzy no ten gatunek chcą w swojej formie zaprezentować. Nie? Ale no zgodzę się, nie? Że, to nie, że to nie była gra wybitna. <śmiech> Miała swoje Ale... też wady na, na, na, na, na starcie. No, chodzi mi o to, że nawet tam to dosyć ciekawy ten świat był. W sensie ze strony e, designu, taki gotycki, ciężki. Mhm. E, to było takie trochę... Mm, takie dark fantasy, które yy, Które naprawdę się sprawdza, wydaje mi się, jeżeli chodzi o, o, o Czy to komiks, czy to właśnie gry I ci nowi lordsi, bo sobie obejrzałem po tym trailerze yy, Ja szczerze mówiąc nawet nie wziąłem na radar tego tytułu, właśnie przez ten poprzedni yy, Nie wiedziałem w ogóle co to jest, czy to jest remake, czy to jest kontynuacja Przeczytałem, że to jest taka quasi kontynuacja, że to jest jakby reboot i oni mają naprawdę super designy, to wygląda kapitalnie. Eee, to jest, no, ten, ten cinematic wygląda ekstra, masz rację. Mm -hmm. I jak już jesteśmy w tych takich klimatach mrocznego e, fantasy, to e, już taki ostatni, o których wspomnę, Warlock Dungeons and Dragons, też wydawany przez Wizards of the Coast też no to jest teaser, to jest jakiś taki zwiastun. Tam, tam, no nie wiemy czym będzie tak gra oprócz tego, że to będzie um, single player action adventure, no tak to, tak to określają, więc e, więc ja po prostu e, na tego, tego Warlocka też, też czekam tak jak mówię, że czekam, to nie znaczy, że będę grał w new premiery, ale jestem po prostu ciekawy tego, co, tych kolejnych informacji, które się pojawią, być może już gdzieś e, można znaleźć coś więcej, nie, no bo tak mówimy, no na samej gali, to, to są teasery, to są krótkie zwiastuny. E, Ale jeszcze... Więcej, wiem, się się pojawi. Jeszcze jeden mi się trailer podobał. On był mm, w prishow To była nawet możliwe, że pierwsza gra. Um, to były... Ja nie chcę mówić, że to były soulsy z perspektywy pierwszej osoby. Tytuł jest Decrepit. Um, to może być taki, trochę taka mieszanina... To jest pierwszej osoby, trochę przypomina soulsy. Znaczy przez potwory, które mhm. są takie dosyć proste, jakieś takie właśnie wychudzone monstra, ale wydaje mi się, że to może być mechanikę roguelike'a i to wyglądało super. W sensie to było też coś, zapomniałem o tym tyle, nie zapisałem go sobie, mhm. bo na samym początku. E, to może być coś, co, co naprawdę może być interesujące. Tak. E, tak. Tam był taki mhm. jeden nawet potwór z kołem, dosłownie z Soulsów wyciągnięty. Mhm. No to dwa tytuły jeszcze takie, ale to tylko wspomnę, że yy, podobałem mi się, a, a po prostu dlatego, że ładnie zwiastuny wyglądają, no to jest nowa odsłona Ace Combat, ósemka. No super to wygląda. Tak, wrażenie robi niesamowite, ja aż chciałem, aż już czekam, żeby wyciągnąć znowu mój joystick i, i, yy, i, i zasiąc z za sterami myśliwca i podejść do tego bardzo arkadowo, a nie nie, symulacyjne, symulacyjnie. No i gra, o której trochę przed, przed yy, nagraniem rozmawialiśmy, że wygląda jakby to był Lollipop Chainsaw 2. No, to jest tak. zupełnie gra niezwiązana z Lollipop Chainsaw, chociaż jest tam bohaterka, która wygląda jak czy liderka i też chyba ma jakieś takie e, bronie, które, którymi właśnie chyba Julia mogłaby się posługiwać. To jest Stupid Never Dies. Gra od uh -huh. Hiroyuki Kobayashi. E, Kobayashi'ego. E, ja go kojarzę, prawda, z, bardziej tak z tych takich sprzed dekady z gier. On tam chyba przy Devil May Cry pracował przy... przy Oryginalnych rezydentach, Dino Crisis i tak dalej więc jakby to jest człowiek, który, który generalnie jest znany w środowisku ale wydaje się, że przez ostatnie lata nic, nic nie zrobił, chyba taka ostatnia duża gra no pomijając oczywiście nie wiem, jakieś tam Megamana 11 czy coś takiego, to chyba było Dragon's Dogma i Resident Evil 6 w 2012 roku a tutaj to tak fajnie wszystko wygląda świetna muzyka też właśnie taka pop, pop rockowa Yy, jeśli można tak powiedzieć. Yy, trochę selfszeddigowa grafika też wydaje się, że jakiś zombiaków okładasz, taki taki slasher i być może te, te dewin May krajowe yy, nie wiem... Yy, yy. Nuty będą w tym e, grać, w tej grze. Więc, moim zdaniem, to jest, to może być taki cichy hit, e, na którym dopiero po latach się ludzie poznają, jak to było z Lollipop No Niektóre się doczekało remastera, ale zanim się doczekało remastera, to te kopie na, na czy na PlayStation 3, czy na 360, to było ciężko dostać, żeby tak po prostu. Ale no, ten remaster został zjechany. Bardzo. No, bo na pewno coś musieli przyciąć, po, coś pewnie nie po, pokrojone się był, tak. Chyba z muzyką były jakieś problemy i nie wyglądał jakoś ciekawie, a sama gra jest super. Naprawdę to jest jedna z e, perełek mojej kolekcji na PlayStation 3. Mhm. E, bardzo lubię super, super tytuł. Mhm. No to z mojej strony tyle, jeśli chodzi o galę. I ja e, jak zwykle powtarzam, że najlepsza, naj, najlepsze rozdanie nagród to będą. E, to będą Fantas, roku. Nie dlatego, że, że, że jesteśmy bardziej prestiżowi, tylko bardziej chodzi mi o to, że nasza lista jest dłuższa. I co pozwala... No i nasi U... słuchacze nie wybiorą tearing ways. Tak. I chodzi o to, że po prostu po tych kilku tytułów, które się zawsze powtarzają, nie, jak masz takie gale, nie, bo to jak weźmiesz, no to ma, no co tam masz Sixthong, Hades, Kingdom Come Deliverance, Clare Obscure i tak dalej, że te gry się powtarzają nawet na tych listach, a Mając taką długą listę, jak my będziemy mieli 30-40 tytułów, to zawsze gdzieś jakiś taki rodzynek, jakaś taka perełka, taki ten hidden gem, jak to się mówi z angielskiego, się znajdzie. I, i dlatego ja po prostu bardziej sobie cenię po prostu to co, to, co powstaje przy udziale naszych słuchaczy. Ja tylko powiem, że bo już zaczęły się pojawiać jakieś ankiety innych podcastów i tak dalej, że my dopiero po nowym roku. Że dla nas nawet jeśli gra wyjdzie w grudniu 31, to ona zasługuje na to, żeby znaleźć się, jeśli jest dobra, na, na liście. I, i, i trochę no, ofiarą tego, tego, późnego, tego późnego, późnej premiery no, był Indiana Jones. I to, że Indiana Jones właściwie był pominięty, pominięty. On się pojawił chyba w dwóch kategoriach. I niestety nic nie, nic nie wygrał. To jest, to jest skandal. To jest gra roku 2024. a mm, Dla nas, ale dla Jeffa, ze względu na jego sposób nominowania gier i, i, i tych, tych widełek czasowych, ona powinna się znaleźć w 2025. I być może nie wygrałaby sklerowski nasze znaczy być może, no nie wygrałaby Sklerov's ale moim zdaniem, no My ci właśnie ludzie, sposób którzy głosowali, tak jak mówisz, tych nominacji nie było, więc ci ludzie po prostu są odpowiedzialni za dokładnie. jeden z największych skandali na tej gali. No i to jest, to jest, to jest wszystko. Bo to jest ten mówiś. sposób nominacje że wysyłają do ludzi, którzy, no nie wiem, to, którzy mogli zapomnieć o tej grze, bo ona rzeczywiście była w zeszłym roku. Tak. Yy, druga sprawa, że wiesz, że to jest plebiscyt To nie jest taka gala Że jest jakieś spotkanie e, Chociażby Przez internet Tych ludzi, którzy głosują I jakaś rozmowa Dlaczego warto dać takiej, tej, Akurat tej konkretnej grze tę nagrodę Tylko to jest są punkty nie? To jest zgłosowanie, zliczanie punktów Tak jak u nas zresztą Nie. Tylko, że e, Na przykład z tego, co się orientuję To e, w, w przypadku innych nagród, jeżeli jesteś w, w jury yy, konkursowym, to masz obowiązek chyba ograć te wszystkie gry na przykład. I no, przy wypadałoby tak, być rzetelny. Tak, te, te gry, które są nominowane, a. Yy, też tym osobom, tej, tej grupie, która wybiera nominacje, jest wysyłana jakaś gigantyczna lista tych tytułów i, i zapewnione są też e, kopie, nie wiem, czy to BAFTA, czy, czy mhm. zapewnia, czy nawet nie wiem, złote joysticki, ale jakoś tak super profesjonalnie porównanie tego czytałem, że to że tam rzeczywiście jest wybrana na przykład grupa na, kilku osób i oni mają kilkugodzinną rozmowę na temat co konkretnie w tej grze jest dobra, co złej, dlaczego ta gra jest lepsza, ta jest gorsza. I to są ludzie, którzy się znają, nie? Tak. No, ale to też może wynikać, że ktoś ma niesamowite e, umiejętności. E, nie wiem, oratorskie debaty. E, duży skill. Wyobrażasz w sobie, że to jest jak 12 gniewnych ludzi, że jeden. Potrafi Dokładnie. Się jest już. jeden gości, który mówi musi być clear obscure, a ten by chciał, nie wiem, Kingdom Come Deliverance 2, ten by chciał Dispatcha i tak dalej, i tak dalej. Albo większość by chciał, nie wiem, Kingdom Come Deliverance 2. Ale to jest ten gniewny. Mówi, słuchajcie, nie patrzycie na to z dobrej perspektywy. Ja wam przedstawię <śmiech> tutaj dowody na to. Zobaczcie, jak ona zagrała w tym filmie. W tej grze. Zobaczcie, jaka muzyka jest. A czy wiecie, że ten człowiek tworząc tą muzykę wcześniej nic nie robił? W ogóle też świetny motyw, bo y, wszyscy, y, cały zespół, saint był ubrany w ten klasyczny strój mima nie wiem, francuskiego Jeszcze, czyli te koszulka czerwona, bagiet, bagietek tak, chyba się nazywa tak, bagietek chyba nie mieli w rękach no nie, ale powinni mieć w ogóle powinni z bagietkami wychodzić, ale mieli te bereciki i tak dalej i na końcu po prostu nagrodę odbiera już sam, sam ten szef nie? nie wiem jak się nazywa, to już musisz mi wybaczyć że, że nie pamiętam, ale sobie sprawdzicie i on oczywiście wszystkim podziękował i powiedział, że właśnie tym takim bohaterom niedocenianym, nie, powiedział, że chciałby powiedzieć przede wszystkim tym wszystkim twórcom filmów internetowych na YouTubie, jak tworzyć gry. Bo jak wszyscy wiedzą, oni po prostu tego wcześniej nie wiedzieli. I się wszystkiego nauczyli z tych filmów. Znaczy to lepiej trochę zabrzmiało w tym, w tym, tym dowcipie, ale no, no to tak, tak to było. Nie. Fajna to była gala, tak sobie pomyślę teraz, nie? Że, że ciekawie się wydarzyło. Możemy w takim razie, chyba że jeszcze chcesz jakieś ostatnie słowo, drogi Rafale, przejść do tego, w co ostatnio graliśmy. To chyba będzie odcinek w większości pod e, szyldem Choose Your Own Adventure. W co ostatnio graliśmy, bo graliśmy w e, dwie gry tak. jednocześnie... Ale wróciliśmy nawet w, w, w trzy gry, które graliśmy wszyscy. Znaczy, wszyscy. W sensie, w tym wszyscy dwaj. Tak. Ale wiesz dwa. co, głupio zrobiliśmy. Teraz tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy ty grałeś na, na PlayStation, grałeś te gry, czy grałeś na Xboxie? Nie, ja grałem wszystko, wszystko grałem na, na PC. -cie. Nie wiem, Quarry grałem na Xboxie. Mm. Bo tak sobie pomyślałem, że mogliśmy spróbować, ale jak, skoro nie miałeś tego na PlayStation, to byśmy tak, to nie, niepotrzebnie w ogóle zaczęli ten temat. Wiem, ale wiem o coś chodzi, czyli spróbujesz ten multiplayer, ale z tego co, co widzę, to ten multiplayer polega na tym, że podaj mi pada i po prostu Aha, patrzysz, okay. jak nie ktoś grać. inny gra. Tak, mhm. że to chyba było w tych Men of Madden, nie? w tym Dark Ontology, tam chyba było tak, że jak się grało z, yy, z kimś i się grało chyba właśnie przez sieć, to prawdopodobnie grało się w tym samym czasie. A, a tutaj jest taki kop, ko, który nie jest koopem, bo po prostu jest takim, że po, po, pojawia się, kto ma teraz przyjąć pada, nie? I ze względu na, powiedzmy, że i każdy gra tą swoją postacią, nie? I on podejmuje te decyzje, więc to, jest to Ale to jak będziemy rozmawiać o tych grach, to ten. Więc, ale zacząłbym od The Dispatch, znaczy nie The Dispatch, tylko Dispatch. Ale dobra, to, to chcesz to zostawić, czy wycinamy to jeszcze raz? I... Nie, no to co żeśmy powiedzieli teraz o Quarry, to zostawimy. Jest okej. Okej, czyli będziemy mówili, słuchajcie, będziemy mówili o Super Massive Games, ale zaczniemy od Dispatch, bo Damian Tak, chodzi o to, że to jest, to jest faktycznie, to jest, to jest gra, w którą teraz gram, więc to, jest, to, jest, to są dosłownie moje ostatnie, to jest moje ostatnie, ich, moje ostatnie dwa dni, które mm -hmm. y, gram, y, z tym tempem, nie to, że mogłem siąść, zarwać noc i przejść pewnie tego Dispatch, Dispatcha, ale to jest faktycznie gra którą po prostu chłonę bo chłonę tą historię i paradoksalnie nie wiem czy to jest kwestia tylko tego że to jest wiesz, dobrze napisane, że dobrze zagrane czy to jest też kwestia tego że trochę brakowało mi w grze w ogóle w grach tak dobrze zrobionego romansu wiesz, Że ja nie wiem kiedy ostatni raz miałem tak angażującą w grze historię spraw z męskich nie? Bo, bo my jako ten Robert Robertson, no, pracujemy jako ten dyspozytor i tu mamy właściwie dwie, dwie kobiety, um, które, którymi jesteśmy zainteresowani które mogą być nami zainteresowane, wiesz? I to, jak to jest poprowadzone, jak te rozmowy wyglądają, jakie te sytuacje są, wiesz? To jest ten Blonde Blazer, czy, z, czy Invisible? Invisible Gal. Invisible Gal. Jak to jest świetnie zrobione i to jest naturalnie tak mi się w ogóle podoba w ogóle ta gra aktorska w tym wszystkim, że to naturalnie jest, że zacząłem oglądać legendy Vox Machiny. bo wcześniej olałem zupełnie bo mówię nie, no nie trochę taki dziwny ten serial no, generalnie chodzi o to, że to są też ludzie z Critical Role którzy, którzy, mhm. którzy robią właśnie legendy Vox Machiny, więc po prostu to jest to, to połączenie i jestem absolutnie oczarowany to ja też pisałem na, na, na Twitterze nie, że to jest, to jest takie ciekawe wchłonięciu tego medium, że faktycznie ogląda się te scenki jak, jak film animowany, tych momentów, w których musimy jakąś decyzję podjąć, nie ma aż tak dużo. Nie? że tam jest. Czasami musimy zdecydować, co powiemy, czy, czy pójdziemy na kolację z tą osobą, czy z tamtą. Są te takie interaktywne potyczki, nie? gdzie też ruszamy tymi suwakami, ale właściwie ten, ten, ten gameplay jedyny, tak jak mówiłeś, to jest kiedy my y, zarządzamy tą grupą bohaterów, i, która ma te różne zadania, nie? kiedy jesteśmy tym dyspozytorem. Ale przez to, że nawet kiedy oglądamy ten film, to trzymamy tego pada, bo ja gram w ogóle na Steam Decku, przepięknie w ogóle gra na Steam Decku, ona nie jest wymagająca, ale ona wygląda fenomenalnie. jest, I płynnie jest, chodzi, obraz nie? Jest ostry, płynnie chodzi, wszystko jest cudowne. Ja w pewnym momencie nawet mówię sobie, zmniejszę sobie odświeżenie do 24 klatek, żeby mieć ten filmowy efekt, no ale później zresztą na wniosku, że, że aż, tak, aż takiej różnicy to nie robi i więc wróciłem do tego, tego płynnego, tych, tych płynnych 60, ale chodzi o to, że ja trzymam tego Steam Deck'a jak trzymam tego Steam Deck'a, to nie mam tego, co czasami mam, jak oglądam film, czy jak oglądam serial, czy sięgam po telefon, nie wiadomo po co. Wiesz o co, to jest jakiś efekt FOMO czy cokolwiek. Yy, też jestem skupiony no, ty. na tym. Gram na słuchawkach, więc yy, słyszę wszystko. Nie mam tego efektu, co niektórzy mówią, że o, źle jest dźwięk nagrany, ja nie słyszę, co nie mówią. W, zresztą w opcjach accessibility można podbić w ogóle dialogi. Można oczywiście normalnymi suwakami sobie przyciszyć muzykę, przyciszyć efekty specjalne i zostawić głośno dialogi, więc jakby Jestem w pełni zaangażowany w tę historię i muszę przyznać, że trochę, tak powiem, no, wszyscy się tak ekscytują, jak Aaron Paul zagrał tego Roberta Robertsona, że on jest. Ale to jest taki, naprawdę nie można gościa nie lubić, że on Ale wiesz, w ogóle, nie, Aaron hmm? Paul jest się czym zachwycać, bo kojarzysz gościa z Jesse'ego Pinkmana. E, tak. I tu nie ma żadnej maniery. Żadnej maniery to jest całkowicie tak. wykreowana, nowa postać przez aktora, który jest dobrym aktorem, ale do tej pory, przynajmniej dla mnie, no to, to, to niekoniecznie bym go obsadził w roli superbohatera, nie? Tak, tak, tak, tak, tak, tak. I wiesz, ja, ja w ogóle też jestem wrażeniem jak kapitalnie, zupełnie inaczej widzę Jeffreya Wrighta na przykład, nie? Czyli tego Trackstara, nie? Y znaczy, inaczej widzę Jeffreya Alta w jego rolach takich, gdzie gra w normalnych filmach, że tak wrażę. Szczególnie jak ostat... no, w ostatnim Batmanie, nie? Grał komisarza Gordona. W Oswaldzie miał takie dosyć poważniejsze role. A tutaj ten, ten trackstar, ten Einstein yy, ciemnej karnacji, no jest kapitalny. To jest taka postać, że. Yy, jest jakaś taka, nie wiem, no, z jednej strony on jest, on jest komiczny, jest zabawny, ale jednocześnie taka ta mądrość z niego płynie właśnie przez to, nie wiem, że ten urok tego Einsteina, czy te, tej postaci i w ogóle każde, każda interakcja z nim, moim zdaniem, jest, jest kapitalna. Jakby w tej grze, co jest bardzo rzadko w dzisiejszych czasach, być może właśnie, że ona jest tak świetnie skrojona, tam nie ma pustych przebiegów, tam nie ma pustych dialogów. Nie? Nawet jeśli dialogi są proste, nie? Albo, albo, albo są takie przyziemne, nie? bo tam takie sytuacje są, gdzie, gdzie ktoś nam się zwierza, no i ten w ogóle kapitalna, Zresztą ja będę bardzo skakał po tym, dlatego, że uważam, że jeśli ktoś do tej pory nie uznał Dispatcha za grę, którą warto zobaczyć, czy w ogóle zagrać, to, to nie wiem, czy go coś przekona, ale dużo osób pewnie wydaje mi się, że już nawet są po tej grze, więc będą wiedzieli, o co chodzi, ale ja już mogę teraz powiedzieć, że ja, że ja tę grę polecam że ono się znajdzie u mnie na podsumowaniu roku, bo, bo właśnie tego, tego też szukam w grach. Właśnie takich angażujących historii, które, na, które, na które mogę wpłynąć, więc one nie będą po prostu oglądaniem serialu i filmu, ale jednocześnie właśnie no, no są takie, że, że to nie jest tylko sama ta interakcja. No to coś musi być w tej historii, coś musi cię wciągać i ten fenomen. Nie, ten, ten, ten Superman w tej grze, kapitalny. Na początku coś mi nie pasowało, bo, on, bo my go na początku jeszcze go nie znamy. Ale on jak on jest takim lektorem, on nas wprowadza do tego i on mówi, subscriber. Ja mówię, jak on to wymówił? I on po prostu niektóre słowa inaczej wymawia. I to jest też taki efekt, że on to robi tak naturalnie, że jest bardzo komiczne dla mnie. I to, Dla mnie ta gra to jest, to jest absolutnie fenomen pod względem właśnie tym, tego, tego scenariusza, tych postaci, ja jak musiałem podjąć decyzję, kto ma, kto ma odejść z drużyny, nie, bo tam jest ten moment taki, to, to miałem zagwostkę, bo doszedłem do wniosku, że w ogóle bym wywalił na przykład, nie wiem, pryzm, bo ona mi nie pasowała, nie, w tym sensie, chociaż jest jakąś taką swoistą yy, takim ewenementem, no nie? taką przeciwwagą do tych innych postaci, nie? jeśli chodzi o jej obycie i to, jej, jej gwiazdorstwo, ale chodzi mi o to, że każda z tych postaci jest, jest ciekawa i, i, i widzę jakiś taki potencjał tego, jak, jak te historie mogłyby z, nim, z nimi wyglądać. Nie? I tam ostatecznie zostawiłem sonara w, w tej mojej drużynie, ale, ale myślę, że jak zrobię podejście, chyba też o tym rozmawialiśmy, nie? że przy drugim podejściu jakby, będę podejmował zupełnie odwrotne decyzje, wiesz coś, żeby zobaczyć, mhm. co by było gdyby. Więc to jest, to jest, to jest, to jest fenomen. Jestem na piątym chyba y, epizodzie, że skończyłem piąty epizod, więc zacząłem szósty, i, psz, no nie wiem, no, no, yy, randka z, z Blond Blaze bardzo mi się podobała. Musiałem z ciężkim sercem. Ja musiałem z ciężkim sercem, bo, bo to jest taki. Bo ten, ten wątek, wiesz, tego romansu się wydaje taki taki aż cukierkowy, że on jest aż taki, aż za idealny. Wiesz o co mi chodzi. Bo jest, bo jest ta Invisible Girl, która jest znowu, e, jakby to powiedzieć że ona jest taką rebeliantką, wiesz, taka, że y, ona jest y, zła na ten świat, i y, na to wszystko. Wiesz, wie, że, że jej się nie podoba, ale, jak, ale podoba mi się też jej zmi zmiana tej, y, tej jej nastroju, kiedy ona sobie zdaje sprawę, że, że czuje coś do Roberta. I oczywiście to jest bardzo ciekawy sposób zrealizowany i muszę przyznać, że, y, że ostrzegałeś chyba mnie przed tym, bo rozmawialiśmy o tym, y, przed tą sceną, ale... Y, nie sądziłem, że akat y, że aż będzie to taki, y, aż tyle. <laughs> Ale w dzisiejszych czasach chyba HBO nas przyzwyczaiło do tego, że, y, że w, y, w serialach można wszystko, jeśli one nie są w, w publicznej telewizji i nie muszą się spowiadać z koncesji. Więc, y, więc to było ciekawe. Bo na początku było takie dosyć szokujące to otwarcie z tym, y, z tym, y, z Toksikiem, nie? I tam z tym jego, z jego dędającymi dzwonkami, co moim zdaniem było dosyć, Y, y, dosyć czekujące, ale no, ja rozumiem, już się powoli przyzwyczaiłem do tej konwencji nie? I, i, i, i rozumiem, że, że y, na no, no takie rzeczy się zabimy. W ogóle dispatch no cukiereczek. Cukiereczek. No, nie wiem, co mogę jeszcze... jeszcze, jeszcze... No cieszę. się, że wiesz, nie, nie stwierdziłeś, że te nie wiem, 120 zł to jest wyrzucone w błoto. Nie tak gra Mhm. E, bardzo się podobała I ona będzie na pewno też u mnie na podsumowaniu mhm. Ale e, Ja chyba Jeszcze w tym roku zrobię drugie podejście Tak mi się wydaje, bo Bo Chciałbym zobaczyć romans Widzisz, ty mówisz mi, że byłeś na randce jakiejś Ja w ogóle nie byłem na żadnej randce tam e, Zresztą będziemy dzisiaj też jeszcze rozmawiali o, o rzeczach, które ty widziałeś w swoim przejściu, ja na przykład nie widziałem. Mhm. E, I chyba bardziej mnie ciągnie, teraz jak trzeba mówić o dispatchu, to bardziej mnie ciągnie, żeby zobaczyć coś tam innego, na przykład Waterboya przyjąć do teamu mm, tak. od początku, niż na przykład e, przechodzić jeszcze raz jakieś właśnie dekwary. Mhm. Znaczy nie, ja, ja w ogóle, jeśli chodzi o o, o query, to, to nie mam takiego, takiej potrzeby, żeby, wiesz, jeszcze raz przechodzić tą historię. Ale to będziemy o niej rozmawiać. Więc w sumie mogę nawet zamknąć temat de Dispatch. Nie wiem, czemu mówię the Dispatch. W ogóle to jest jakoś tak mi się tutaj... Yy, że dispatch cieszę się, czasami yy, można powiedzieć, że nie wyszło z, z WoW Among Us, które w ogóle, dwójką, które miało chyba wyjść w ogóle w tamtym roku, bo na gdzieś mi się obiło uszy, że, że te prace już były tak zaawansowane, ale, ale to anulowali, że to, to się rozpadło. Ale to anulo, anulowali to w ogóle, bo ja teraz, jak, jak wchodziłem na... Teraz. Jak rozmawialiśmy o Dispatch poprzednio i ja robiłem jakiś tam mały research na temat tych aktorów, to widziałem w zapowiedziach tego studia, że... Mhm. Do Wolfamongas 2 jest u nich. Znaczy właśnie o to chodzi, że gdzieś się pojawiło, ale to już dawno miało się pojawić, że to jest w ogóle coś, co gdzieś mi się rzuciło w oczy, ale doszło do jakiegoś konfliktu między właścicielem prawa, chyba e, nimi, i oni po prostu zdecydowali, że ok, no to jak nie możemy robić tego Wolfamongas, to robimy swoje i zrobili dispatch. I wiesz, moim zdaniem. Jakieby. wiesz, pierwsze to Wolf Among Us było, było fenomenalne. To była taka naprawdę niezła historia. No, ale jednak druga część to by było odcinanie pewnych kobiety. No, jakby udało się im, powiedzmy, w jakąś nową historię wprowadzić, to jednak to byliby pewnie by podobni bohaterowie. Jakieś... Nie, no, to jest ustanowione by... uniwersum, wiesz, tam ci wszyscy bohaterowie tak. już istnieją na kartach powieści, yy, powieści, komiksów. Tak. I... A tu mamy coś, co może nas zaskoczyć. I tutaj było chyba w ogóle prequel do, tego, do tych wszystkich wydarzeń. Tu mieliśmy, do Ulfa był prequel do wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w komiksach. Więc wydaje mi się, że no, na, na, na kartach komiksów niektóre postaci giną, niektóre okazują się e, złe, niektóre się okazują e, zdrajcami i mhm. ciężko by było na przykład umieścić akcję gdzieś komiksie, więc wydaje mi się, że y, znowu mielibyśmy prequel i musielibyśmy działać właśnie w takich ramach prequela do wydarzeń z y, komiksu. Tak, tak, tak. A teraz sobie doczytałem, tylko że oczywiście na, na skarbnicy wiedzy zwanej Wikipedią, że do, 20, do 2023 roku ad hoc było zakontraktowano, że, e, zakontraktowane, żeby dla tej tey zrobić, ale ale yy... Czy nawet miał w ogóle z, z, z napisany cały sezon nie? Tego, tego, ale ze względu na jakieś właśnie różnice twórcze wycofali się z projektu i, i, i tyle z tego, z tego było. Więc prawdopodobnie e, to, to nowe Telltale Tale stworzone w 2018 roku m, będzie chciało stworzyć nie kontynuację, tylko kto to zrobi jak to <grym> Nadal zro... nic nie zrobili przez te wszystkie m, lata. No dokładnie to jest, <grym> to jest <grym> jakiś y, słup. No nie, do, do, do, może do, do, do licencjonowania, nie wiem, technologii, licencji, nie wiem, pomysłów. No więc Dispatch absolutnie polecam. To jest, to jest gra, która przede wszystkim jest no, fantastyczną, fabularną przygodą z kapitalnymi postaciami, które, który, którymi wiesz, zależy ci na nich. Ja naprawdę polubiłem Roberta Robertsona, bo on z, z każdej sytuacji, przynajmniej ja tak z nim gram, no nie, nawet jeśli on potrafi szorstko odpowiedzieć. Że to widzi, że to jest gość, który to jest good guy. Ja nie wiem, czy można grać właśnie tak, że można być takim absolutnym tym e, hamem, bo on czasami ma takie e, momenty, nie, w których e, na przykład temu e, temu człowiekowi pochodni e, jakby e, wchodzi pod, pod, jak to, nie wiem, pod skórę, nie? jak to się ładnie mówi. Ale u mnie na przykład człowiek pochodnia to jest jeden z tych bohaterów, który naj, najlepiej sobie radzi. On mi się najlepiej rozwija, po prostu bo mi. E, A praktycznie im, ma brwi, czy w twoim playformerze? Nie ma, nie ma, brwi. nie ma, nie ma. Nie ma brwi. Ma brwi. <laughs> nie ma brwi. I, I najlepsze jest to, że właśnie on w każdej misji praktycznie wychodzi zwycięsko. Bo to, to nie no jest jakiś tam element losowy, no nie? to czasami, czasami ryzykujesz, nie? Gdzie, gdzie, gdzie kogo wysyłasz i, i jaką masz szansę na to, żeby e, zadanie się powiodło. Ja mu się udaje, więc on jest po prostu najlepiej rozwinięty z tych wszystkich, a jednocześnie on jest takim największym konflikcie otwartym z naszym, z naszym e, bohaterem. No ale to jest zresztą odpowiedź: może jak, jak kiedyś e, zrobimy to nasze drugie przejście, to, to taki ze spoilerami odcinek, e, znaczy, czy tam fragment odcinka poświęcimy temu i, i, i wtedy otwarcie będziemy rozmawiać o tym, jakie decyzje e, podjęliśmy, ile romansów nam się udało zaliczyć i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest jedno. No ale z, z, z gier, które, m, które właśnie są od Supermassive już konkretnie, e, Supermassive, które też specjalizuje się w grach, które można powiedzieć są bardziej e, no, w interaktywnym wideo, filmami interaktywnymi, z elementami powiedzmy e, quick time eventów i jakimiś takimi właśnie decyzjami, które musimy podejmować, no to e, skończyłem i, i ty krótko po mnie też, bo żeśmy się tak dogadali, że, że zagramy w ten grę, właśnie The Casting of Frank Stone. I, tak. no, i to jest gra, którą y, po skończeniu uznałem za najlepszą grę Supermassive, no bo to trochę tak wyszło, że to jest ostatnia gra, więc te wszystkie, to całe doświadczenie, które nie zebrali, produkując właśnie Until Dawn, y, tą serię Dark Anthology, y, The Query, że tutaj udało im się jakby to wszystko, Fantastycznie jakby spiąć, i moim zdaniem, pod względem technicznym, i pod względem też na przykład tego, jak ikoniczny jest ten Frank Stone, ten zły, że, że to jest jakby taka najlepsza, najlepsza jej gra. I nie wiem czy się, ja z się z Trochę nie zgadza mhm. Nie, trochę się nie zgadza. Mhm. E Ale. Woli jakie tak mam w argumenty, tak? Woli wprowadzenia. Castingowy Frank Stone to jest zrobiona. E gra ze świata. Dead by Daylight. I ona jest oczywiście powiązana przede wszystkim z najdźkami. Znajdujemy 12 laleczek, takich tych ikonicznych, oryginalnych zabójców z gry. Dead by Daylight. Ja nie wiem, czy ty grałeś kiedyś kojarzę, ale to jest taki y, y, taki asymetryczny, tak? Chorek. Tak, multiplayer. asymetryczny multiplayer czterech y, bohaterów i jeden zabójca. Zabójca musi y, zabić bohaterów, a, a bohaterowie muszą ewentualnie zabójcy uciec, uruchamiając pięć silników i y, y otworzyć przejście. I y, y, to jest taka gra, która... Podczas której levelujesz postać Zdobywasz nowe perki Nowe umiejętności Każdy zabójca ma swoje, swój zestaw skilli swoje specyficzne Charakterystyczne Zdolności Tam w tej grze jest bardzo dużo Licencjonowanych postaci Jest Evil Dead Po stronie bohaterów Po stronie zabójców jest Mike Myers Jest Freddy Krueger, jest Chucky Jest z do głowy Gdzieś tam po stronie bohaterów też są bohaterowie z Residenta, także to jest taka dość popularna gra, yy, która ma wydaje mi się właśnie taki wierny fanbase wśród fanów młodych fanów horroru i tutaj mamy te znajdźki, mamy też yy, te ikoniczne silniki, które musimy uruchamiać w Dead by Daylight, tutaj są też w tej grze i też musimy uruchomić silniki. No i też na końcu pojawia się nam te, jak nabijemy postać tam dwa albo trzy razy na hak, bo tego bohatera morderca łapie, rani, on upada na ziemię i się czołga i musisz powiesić bohatera na haku. No. To, że to też są te nawiązania w takiej prawie, tak. I to też jest są te nawiązania, tak. bo też wieszamy e, bohaterów, znaczy ten Frank Stone. Znaczy jesteśmy wieszam, bardziej wieszani, tak. tak. Wieszani na, na haku, ale też po tym trzecim powieszeniu e, bohater, po bohatera przychodzi taka istota, taka, takie monstrum, które tutaj też się na końcu pojawia. Mm -hmm, mm -hmm. Pewnie jest jeszcze więcej. Ja tak tej gry aż tak super nie znam, ale no to są te, które tak wyłapałem z tego mojego powierzchownego powierzchownej znajomości. Dead to mi to movie. zupełnie to uciekło, bo właśnie nie, nie, nie kojarzę. To w ogóle bym nie, nie zorientował się, że to są te nawiązania. Także tak, tutaj to są te nawiązania do Day by Daylight. To się dzieje niby w, w gra z uniwersum, no ale to też ciężko powiedzieć, że to jest gra z uniwersum, no bo yy, nie wiem, czy, czy Dead by Daylight ma jakąkolwiek fabułę, ale wydaje mi się, że postaci z tej gry i, yy, i ten Frank Stone chyba trafił do, do Day by Daylight. Nie, nie jestem na 100% pewien, mogę to sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak było. No to tyle woli wytłumaczenia. Natomiast teraz moje zarzuty, że to nie jest najlepsza gra e, z, z... od Supermassive, dlatego, że eksploracja jest do kitu. W sensie... E, są... są bardzo dobre tutaj e, momenty wyreżyserowane, tak świetnie wyreżyserowane. Takie sceny, gdzie... E, masz się wrażenie, że naprawdę oglądamy bardzo dobry film. Tak. E, I to nie taki mainstreamowy, tylko taki właśnie, chcę mógłbyś zobaczyć taką scenę u kogoś, kto ma e, takie właśnie mm, arthouse'owe nawet zacięcie. Mhm. I tutaj... I nawet na można powiedzieć, że, że niektóre ujęcia, przepraszam, że ci słowo, ale niektóre ujęcia, na przykład z to tylko do, dodam, że akcja jakby trz, trz, toczy się w trzech y, y, y, liniach czasowych. Może później wyjaśnimy o co chodzi, ale ten, ten początek, kiedy, kiedy szeryf jest właśnie w tym, w tej fabryce i, i, z tym, i z tym stróżem rozmawia, to tam takie ujęcia są, że ja miałem wrażenie, że, że, że, że to są takie trochę prze, przejaskrawione, nie? że jakieś takie, że one. Nie? Nie będą na, że ta gra może nie być na poważnie, że może być taka trochę przerysowana, co się później zmienia, no ale no to jest to być może właśnie też kwestia tego, tego stylu, bo tam jest trochę takiej mety no nie, w, tym, w tym komentarzu, bo, bo, bo tam w kolejnej linii czasowej mamy właśnie tą fascynację tym, tym art tym filmem, takim, takim grozem, trochę takim snafowym może nie snafowym bo snafowy to jednak jest chyba, że prawdziwe zbrodnie się chyba kręci, ale tu chodzi o to, że, że, że to jest takie, takie surowe, no nie? że oni to kręcą na tych, na tych super eight, nie? Że, że, że to wszystko jest takie niewyraźne, że taki ten, ale przepraszam, bo, bo, bo mogę trochę wybić się z, z twojej myśli. Nie, nie, to, to, to na pewno mogę powiedzieć, że super są sceny filmowe, ale eksploracja, takie momenty, gdzie możemy się poruszać w granicach dozwolonych, tam w obszaru, który możemy sobie sprawdzić, coś, coś zrobić, na nim coś znaleźć, coś przesunąć, jest okropna. W sensie, w żadnej zagrałem w, w trzy tytuły od Super Massive. Właściwie, Antigon był czwartym, ale to już teraz tak bardzo sobie pamiętam. Ale teraz zagrałem w trzy tytuły: Men hmm. of Madden i The Query. I tutaj wypada najgorzej. Po prostu te lokacje są nieciekawe, są męczące, e, nudne. One są małe przede wszystkim małe, nie? Małe, ale też nie ma... nie ma żadnego takiego urozmaicenia. W sensie e, ten dom jeszcze jest jako tako ciekawy, ale tak naprawdę poruszamy się po nim. To jest dom, do którego w tej ostatniej linii czasowej mm -hmm, tak. e, trafiamy. To tak naprawdę ma mało pomieszczeń i to jest jedyne fajne, e, fajne miejsca, gdzie tam odwiedzimy czyli jakieś takie e, sale z elementami kolekcji horrorowych jakieś takie pokoje z jakąś zagadką. Natomiast cały wątek lat 70. i 50., czyli odlewnia żelaza jest 60. i 80. Okej, okay, 60. i 80. Przesunąłem tak. tam to. Mhm. Tak, jest tak. beznadziejny. Te, te lokacje są straszne, a szczególnie te kanały czy ewentualnie las to jest po prostu coś znaczy, strasznego. no Trochę Cię rozumiem, bo na przykład to chodzenie po tym, wiesz, szukanie tego pieca, nie? I właściwie to jest dwa razy chyba, czy znaczy tam więcej niż dwa razy trafiamy do tych, do tych kanałów, i tam gdzie musimy chodzić gdzieś tam, znaczy nie, to są kanały, no ale... Jakieś podziemia, no ale to, tak, to, tak. to są kanały, nie? Tak. To, to, to jest takie mało ekscytujące, ale, ale później, jak są te otwarte takie przestrzenie, gdzie, gdzie tej, tej fabryki więcej widać, no to yy, może nie ma tego za dużo, ale to dosyć jakoś tak nie, nie, nie rzucało mi się w oczy jako takiej. Znaczy, przyznam, że faktycznie jakby tej, tych przestrzeni, po których możemy się poruszać, tych przestrzeni, w których no, są dosyć proste zagadki środowiskowe. No ich, ich za dużo nie ma. To przeważnie jest tak, że bo najtrudniejsze zagadki, które też w sumie nie miałem jakichś większych problemów, to był, była bała się w, tym, w, tej, w, w tej posiadłości na końcu. Nie? Znaczy nie na końcu, tylko w posiadłości, że najpierw musimy y, znaleźć jakiś przedmiot, żeby gdzieś tam włożyć, później dostajemy cylinder, który wykorzystujemy na drzwiach i później ustawiamy obrazki na, na tym. Ale ja to właściwie od razu, tak jak za pierwszym razem trafiłem. Więc jakby to nie było żadnym wyzwaniem, Jakby nie musiałem kombinować. Więc te zagadki y, szukania jakichś przedmiotów, nie, czyli tych części do tych silników, bardzo prosta sprawa. nie? Mały, krótki komunikat. Ze względu na to, że w naszej kolejnej rozmowie o grach The Quarry i The Casting of Frank Stone. mogą pojawić się drobne naprawdę drobne spoilery. Uznałem, że odpowiedni będzie ostrzeżenie was przed nimi. Nie są to rzeczy, które popsują wam rozrywkę. W końcu to są gry, w których my decydujemy o losie bohaterów, to my decydujemy jak ta historia się potoczy. Niemniej jeśli nie chcecie nawet tego słuchać skorzystajcie z znaczników czasowych, które są w opisie odcinka Będziecie mogli przeskoczyć e, omówienie tych dwóch gier i spokojnie no, nie denerwować się, że psujemy wam w jakikolwiek sposób zabawę. Bardziej mi chodziło o, tą, o, tą, e, o to, jak ta gra jest skonstruowana. Bo tak powiedziałeś, na początku akcja zaczyna się w latach 60., kiedy e, szeryf tam e, chyba właśnie szuka... I zaginionych osób, czy dzieci, nie pamiętam dokładnie, y, czy chodziło o konkretną osobę, czy w ogóle o, o to, że dużo ludzi ginie i, no i była ta kwestia właśnie y, tego, że dosyć szybko konfrontujemy się w, w tej linii czasowej z tym złym. I to się tak wydaje, że to się tak jakoś kończy, to, to jakoś się zamyka. A później się akcja przenosi do czasów współczesnych, kiedy okazuje się, że y, w trochę taki klasyczny sposób bardzo bogaty człowiek, czy bardzo bogata osoba e, zupełnie wydawałoby się na początku niezwiązane ze sobą osoby, zaprasza właśnie do tej, do tej rezydencji. Co później się okazuje, jest w związku z filmem, który właśnie jedna z tych, z tych osób zaproszonych nakręciła z przyjaciółmi w latach 80. I to jest ta, ta, ta środkowa linia czasowa, gdzie moim zdaniem się najwięcej, przynajmniej przez większość czasu dzieje, aczkolwiek ta, ta, ta, ta intensywność tego, co się dzieje właśnie już pod koniec gry, w tej, w tej, współcześnie, no to jest taki, e, taki koniec czasu, takie bardzo demoniczne mi się strasznie to podobało, wiesz, ta atmosfera tego i trochę taki, taki fatalizm, taki... E, e, to, że mamy wpływ na to, co się dzieje, ale aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby było jakieś jedno najlepsze rozwiązanie w tym wszystkim. I to, że właśnie ta, ta linia, że to są te trzy linie czasowe, to mi się podobało. Aczkolwiek tam były jakieś takie paradoksy, nie? Że, yy, że wspominało się postacie, które teoretycznie żyły dłużej, niż na przykład w naszej wersji gry, bo to też zależy od naszych decyzji, żyły w tej linii środkowej, nie? I, I to, jak te dzieciaki z tym entuzjazmem podchodzą do kręcenia tego filmu, nie? Że to ta Mirror Hill, nie? Że to, ten film, że to jest jakiś, e, że to jest jakiś film, który, który wywoła jakiś taki szok na widowni. Że to wiesz, bardzo mi się po prostu podobają te takie smaczki, które budują e, całą tą historię. Że gameplayowo. Mhm. Zgodzę się ze wszystkim, co powiedziałeś, tak? że, że, że to jest że to jest taka sobie gra, ale wszystkie gry, po prostu, mi się wydaje, od Supermassive nigdy nie, wy, nie wykazywały się jakimś takim specjalnym y, kunsztem pod tym względem. Ale A... nie chcę, żebyś mnie też zrozumiał, bo ja powiedziałem, że tylko eksploracja jest słaba, bo cała reszta y, od aktorów i tak. samego pomysłu, bo bardzo fajnym pomysłem w ogóle jest ja uwielbiam ten motyw, jest y, Zaginiona taśma. To jest coś, co ja bardzo lubię. Y, zaginiony film, zaginiona książka, taki tak. McGuffin, ale mm, że jest jakiś poszukiwacz i on gdzieś tam trafia, no nie wiem, dziewiąte wrota, e, cigarette burns, Carpentera, e, średni metraż. No to są naprawdę bardzo fajne e, rzeczy. Y, I w ogóle ten pomysł, że tam jest skręcenie filmu i te takie okołofilmowe tropy ze śledztwa i ten cały dom pełen eksponatów, to są naprawdę fajne rzeczy. I aktorzy są fajni i te wybory są dobre, które takie nieoczywiste. I ten cały wątek z urządzeniem, które znajduje się w tej rezydencji, mhm. który wprowadza całą tę historię na super poziom Takiej jeszcze lepszej narracji. Tylko, tak. że... Y... Taki trochę niewykorzystany potencjał tego urządzenia. Oczywiście, bo? bardzo niewykorzystany potencjał. Um, ja się właśnie zastanawiałem, czy to nie jest bardziej lorowo związane z Dead by Daylight, ale przyznam się szczerze, że jakoś tam nie, mm, nie śledziłem tego aż tak bardzo, czy to jest związane, bo to, ta gra mnie jakoś tam szalenie interesuje. Natomiast teraz doczytałem, że nie, że Frankston się i postacie z tej gry się nie pojawiły w Dead by Daylight, że jest jakby to cały czas w żaden sposób, było ogłoszenie, że Frankston ma się pojawić, ale się w żaden sposób nie, nie pojawiły, że zrezygnowali na razie z tego pomysłu. Mhm. Także w tym roku się pojawił Rick Grimes i Michonne z The Walking Dead. W przyszłym roku, na początku roku pojawi się Wekna ze Stranger Things, ale jeszcze nie ogłosi, czy Frank Stone wróci. Ten pomysł na razie zawieszony. Także tutaj prostuję swoje słowa. Więc ja, ja ci powiem tak, jeszcze, że ta Jedno, jednostajność lokacji, bo w pewnym momencie mamy kilka rozdziałów, w ciągle w tych samych e, lokacjach, które są nieciekawe, powodują też taki średni odbiór. W sensie jest takie przełamanie jak dostajemy się do wagonu, ale tego jest bardzo mało a tak, to, to są to takie wnętrza opuszczonego domu i ciągle chodzenie w kółko i tracisz e, to jest trochę tak jak ja bardzo dużo amatorskich filmów oglądam Mm -hmm. w związku z festiwalem Dawida i czasami jest tak, że miejscówką na nakręcenie filmu jest opuszczony pusty dom, który jest na przykład świeżo budowany albo um, albo opuszczony rzeczywiście i to jest taka tania miejscówka, w sensie to jest taki to, to już nie jest to nie jest coś, co jest interesujące wizualnie to się już widziało setki razy, to jest tanie i powoduje w jakiś tam sposób już taki od razu punkt zniechęcenia, nie, że naj, naj, naj, naj, najmniejsza, e, najmniejszy wysiłek włożony w, w lokację i w próbę ogrania czegoś. I tutaj tak samo było. Zrobione te mhm. lokacje, te kanały, które są jednakowe, to są, to są kopie i wklej te, te same kanały, i te same schody, i te same klatki. E i gdzieś tam po środku stoi wagon, e i ewentualnie jakieś pomieszczenie, i tylko się to różnią tym, że są inne napisy na ścianach. I te po to podwórze fabryki odlewni, które ma poustawiane w różnych miejscach te same skrzynie. I wnętrze odlewni, które jest po prostu um, jednym piecem i dwoma mostkami w jednym pomieszczeniu, a w drugim to po pośrodku hali stoją wagony, nie? I gdzieś tam jakieś korytarzyki obok. Takie to jest zniechęcające. Myślę, to jest może taka tylko część, do której mamy dostęp, bo jak tam jesteśmy na zewnątrz, to on, to, to się wydaje większe, nie? Ale, ale... No, ale chodzimy po, tym, co, co, chodzimy no, po tak. tym, po czym mamy dostęp, nie? Tak. No, no ciężko mi powiedzieć, mogli, zrobić nie wiesz, coś... Bo ja to jakoś... tak jak powiedziałeś o, o tym amatorskim kinie, to ja, ja znowu myślałem o czymś innym, na o teatrze, nie, że czasami jak masz tą przestrzeń taką jedną, no nie no to cały dramat mieści się właśnie w tych kilku pomieszczeniach. Ale, Ale nie też... porównuj tego do teatru, bo mm -hmm. no tutaj nie ma takich yy, tego typu zabiegów teatralnych. To po prostu, no, no, są bardzo krótkie wymiany zdań, jakaś akcja, ale w ale tej akcji się tej, tej, tej naszej rozgrywki, nie akcji. Mhm. Naszej rozgrywki to polega na tym, że idziemy i ktoś idzie za nami i możemy wcisnąć trójkąt, jak jest jakiś dialog, nie? Albo czegoś no szukamy. Też, tak, tak, tak. tak. tak. Hmm. Ale nie, nie, no to ja to nie, rozumiem. To, nie, bo bardziej mówię o, że... o przestrzeni, że, że to się dzieje na, na mniejszej przestrzeni, więc jakby musisz inaczej um, tą, tą historią że właściwie no nie możesz, właśnie. E, nie A wiem, czułeś napięcie, że... chodząc po tych? Czułeś takie jakieś napięcie, że, że wiesz, że zaraz coś się stanie, czy byłeś raczej znużony tym łażeniem? Wiesz, ja grałem wieczorami. i i no przy, też. przy takiej muzyce, i na słuchawkach, i jak masz ten, to, to czujesz y, takie większe napięcie. Nie wiem, z czego to wynika. Nie? No, no, na pewno to są. No są opisane przez specjalistów rzeczy, no nie, jeśli chodzi o, o, o w ogóle granie w horrory, kiedy jest ciemno i kiedy jest e, późno, ale, ale było takie, takie napięcie, nie, tam, tam e, rozmawialiśmy o tym, że na przykład w niektórych e, sytuacjach i, i tego się nie da, przynajmniej do, do skończenia gry, jakby tego cofnąć, podejmowałem decyzje, które które wydawały mi się rozsądne, albo w tym momencie chciałem coś osiągnąć i to były złe, no nie? Ale, ale było takie napięcie, no nie? Że jak widziałem, co się dzieje, no nie? Co, jak na to zareagować? Tylko, że to jest kwestia właśnie tego, um, tego jak w takiej grze, której, w której jednak my tworzymy własną historię i my tworzymy w tym, w, w tym slasherze listę ludzi, którzy powiedzmy... Zginął albo nie zginął przez właśnie nasze, nasze, nasze akcje. I yy, no, dla mnie no, zawsze to jest ciekawe, no nie że mimo wszystko, że wydaje się, że gra jest taka prosta, jednak te decyzje mają taki wpływ, że później jak rozmawiamy, mm -hmm. może na przykład o Franku rozmawialiśmy mniej, no nie? bo mieliśmy taką dłuższą rozmowę, że o, o tutaj też porozmawiamy Jak dużo jest różnic w naszym zachowaniu. Nawet w dispaczy, który się wydaje yy, grom, yy, prostą też, nie, że też nie ma tak dużo tych momentów, w których my decydujemy w dialogach, co robimy. Też okazuje się, że pewnych sytuacji możesz, możesz nie doświadczyć. I to, to jest dla mnie właśnie najciekawsze. I kiedy my kończymy tę grę, nie? i chyba to jest jedyna gra, y, którą no, kojarzę z us Supermassive, która tak ci roz, y, rozrysowuje ten tak, diagram sytuacyjny i ty wiesz, mimo, że na przykład masz nieodkryte, ale wiesz, ile było kombinacji i w jakich sytuacjach, jak one mogły się skończyć. Bo na przykład, jak masz tą taką siatkę tych połączeń nie? i te, te algorytmy, czy ten te, diagram tych linii pokazuje, jaką tę decyzję podjąłeś i o twojej decyzji, jakie inne odchodziły, ile, ile tych decyzji było, to widzisz, które decyzje, oczywiście nie wiesz, co dokładnie miałbyś zrobić, ale wiesz, że na przykład jest efekt z tej decyzji, czyli powiedzmy w trzech przypadkach jakaś osoba na przykład nie przetrwa, tej sytuacji, tego co się wydarzy, a jest taka, że, że przetrwa. Nie? I, yy, I to mi się podoba, że, że jesteś później w stanie jakby to przeanalizować i już yy, do, bardziej ym, inaczej do tego podchodzisz, nie? Do, do tej historii. Tylko, że uważam, że to jest coś, co powinno się analizować dopiero po, po, po przejściu gry. Nie masz w trakcie gry dostępu do stołu montażowego. E, dopiero po przejściu gry dostajesz Dostajesz tą możliwość i widzisz też, to jest bardzo fajne, ile osób wybrało podczas swojej rozgrywki, chyba tej pierwszej oczywiście, wybrało ten wariant i na przykład moje zakończenie było, no tam niektóre postaci zmarły, niektóre przeżyły. Miało 10% graczy. Mhm. Skończyło z takim outcome'em jak ja, a a mnie przeżyły e, no trzy postaci, mhm. z, powiedzmy z, no, z kilku, nie będę mówił z ilu. E, I podobało mi się na przykład to, że jedna z moich bohaterek została zahipnotyzowana. E, mhm. Nie wiem czy ty miałeś ten, to, ten, to, to, to się stało. Miałem, miałem i wiem, jeśli chodzi, chodzi o sytuację z amuletem, prawda? Stary, tam musisz spełnić cztery warunki, żeby to się stało. Musisz się napić alkoholu, musisz mieć założony ten amulet i jeszcze dwa inne. Mhm. I, I wiesz, że akurat ja wybrałem takie, a nie inne i ty wybrałeś takie inne, to jeszcze nie bardziej zaskoczyło. Mhm. No bo tak, to, znaczy, to są właśnie takie małe, drobne rzeczy. To jest ten efekt motyla. Gdzieś ta decyzja podjęta w jakimś tam momencie nie później wpływa na, na, na, na jakiś końcowy rezultat, nie? I, A w ogóle i nagle mam się takie okazuje, pytanie, że jest nie? 120 kombinacji mhm. zakończy. Mam takie pytanie do ciebie. Czy trochę roleplayowałeś? W sensie, że mm, że narzuciłeś sobie jakąś wizję postaci w głowie i w swoje wybory e, i swoje wybory Opierałeś na to na tej wizji swojej tej postaci w głowie i zachowywałeś się cały czas w taki sposób, żeby mm, No właśnie, żeby, żeby ta postać była taka, powiedzmy właśnie, miała taką ciągłość, żeby nie była e, w jakiś tam sposób e, Jak to ładnie powiedzieć żeby, żeby... Niekonsekwentna, bo jakoś tam. No właśnie, jest... konsekwentna była, tak, żeby, żebyś nie wychodził z charakteru, na przykład w jednej, w jednej w jednym rozdziale twoja postać jest, załóżmy, niesympatyczna, ale później stwierdzasz, że już klikniesz pierwsze z, z brzegu coś, czy rzeczywiście trzymałeś się tego, że ona po prostu jest chamska? Znaczy, wiesz co tam jest jeden gość z tych, z tych gości, którzy się pojawiają który jest, który jest taki trochę antypatyczny i na o, przykład stan. w stosunku do niego zawsze, zawsze byłem, ale przez to, że ta gra przełącza nas na te różne postacie, to nie było tak, że na jakiejś mogłem się na tyle skupić, żebym Żebym myślał o, o tym, o tych konsekwencjach. Bardziej na przykład chodziło mi o to, że jak były takie sytuacje między tymi młodymi ludźmi, no nie, właśnie w, tym, w tej, tej środkowej linii czasowej, w tych latach 80 że tam się pojawił wątek tego nowego członka zespołu, wiesz, ekipy filmowej, że się tak wyrażę. Mm -hmm. I, i i to mogłoby być, wydawało się, że, to, że tam w ten w, że on tak wejdzie troszeczkę jak klin między związek chyba Chris i Hamiego, nie? Tej, tej, tej, tej dziewczyny, tej blondynki chyba, tak? Dobrze pamiętam. Tak. Chris. I nie chciałem w moich decyzjach doprowadzić do tego, że, żeby na przykład, nie wiem, był jakiś taki konflikt, nie że właśnie raczej wszystko się tak układało, że, że ten nowy właśnie członek ekipy, po prostu był spoko gościem, ale, ale nie było na przykład jakiej, jakiejś tam zazdrości większej, nie? Co, co, co zawsze jest jakimś elementem, no nie? bo to, to, to się tam pojawia, nie? Ale, ale generalnie tam jest, tam jest kilka takich momentów, tak jak mówisz, takich wyciszenia, że na przykład, nie wiem, tam Linda chyba rozmawia z Boni i, i, i tam na przykład podejmujesz pewne decyzje, Właśnie takie, takie w stylu właśnie tego efektu motyla, a propos alkoholu, że e, nie jest żadne zrażenie, ale tam jest coś takiego, że Bonnie wyciąga piersiówkę i proponuje Lindzie, a Linda odmawia, ale i tak by się nie napiła, bo tam się okazuje, że ten alkoholu już w tej piersiówce nie ma, nie? ale już wcześniej podejmowałem na przykład decyzję, e, lata, lata później chronologicznie, że nie pije alkoholu nie tą postacią. I mhm. nie wiem, czy to miało jakikolwiek później wpływ na cokolwiek, nie? bo to tak jak mówisz, że na przykład inną postacią już miało. Więc, więc nie zastanawiałem się na tym. Wiesz, że bardziej chodziło mi o to, żeby ta historia była taka ciekawa, żeby, żeby, te, żeby te postacie e, e, były właśnie, żeby była inter interesująca interakcja A ja wiesz, między nimi. Że ja wziąłem specjalnie łyka z tej piersiówki, bo chciałem sprawdzić konsekwencje tej postaci. E, bo mówi ona mówi, że nigdy nie piła w życiu. Tak. Jest akurat scena, gdzie siedzą na schodach i wyciąga mm, Bonnie piersiówkę ja, i, on, i proponuje. Ja mówię, kurde, e, to jest super pomysł, ja się napiję teraz, nie? I się okazuje, że piersiówka jest pusta. No. <laughs> I mnie to tak zaskoczyło pozytywnie, że to było naprawdę super. Mm -hmm, mm -hmm. Ale właśnie to jest to, że jest inny moment właśnie ze względu na te linie czasowe, które powiedziałem, że bo to, jest, to też jest taki element gry, że tam jest mnóstwo takich, takich drobnych elementów, które się składają na ten gameplay, ale mogłoby ich teoretycznie nie być, ale one, one są takim wypełniaczem nie? i na przykład takim wypełniaczem no to są te pełne napięcia sytuacje jak z Fatal Frame, nie? że musimy te, te demony, że się tak się wyrażę, jakby filmować. I, I tylko przez ten sposób my jakby je, je y, tą naszą. Nie wiem, nie wiem, czy to jest wytłumaczone, że my wciągamy i do tego filmu. Chyba. Chyba nie, raczej go odpędzamy. Tak. W Dead by Daylight możesz oślepić, świecąc catarką w oczy. To jest taki naprawdę jedyny sposób na walkę z mordercą, bo morderca jest szybszy, mhm. morderca ma broń. Ty możesz tylko uciekać i przewracać ewentualnie palety. I możesz mu zaświecić latarką w oczy i on wtedy oślepnie na kilka, nie wiem, na dwie, trzy sekundy, jest po prostu ślepy i ty możesz uciec gdzieś. I wydaje mi się, że to jest nawiązanie po prostu, że kręcenie kamerą, która, która w jakiś sposób tam niby co, teoretycznie to tak jest, trochę wygląda jakby go więziła w tym celu idzie. No ale, bo do tego nawiązuje jest to, to późniejsze, to co mówiłeś, że ta kwestia tego, tego, tego filmu. nie tego. Że oni później ten film chcą, żeby tego Franka Ewentualnie wyciągnąć z... tak. I tu możesz, możesz, możesz, mać, możesz mieć rację, że rzeczywiście ja, ja, ja nie, niepotrzebnie ignoruję ten fakt, że rzeczywiście ten film nie był po to potrzebny, bo potrzebowali wyciągnąć. To wiesz, się zastanawiam, co by było, tylko ja właściwie wszystkie te potyczki, oprócz jednej decyzji, w której wydawało mi się, że zrobię dobrze, um, próbując się skonfrontować z jednym z tych demonów to tak zastanawiam się, co by było, gdybym na przykład każdy z tych momentów, w których trzeba tej kamery użyć, że, żeby to się skończyło porażką. Czy, czy gra znalazłaby to, jak to czasami jest w innych tego typu historiach, nie innych grach, znalazła inne rozwiązanie, tak? że, że coś Nie, da I to jest game over, nie? I trzeba chyba cofnąć nie? grę. Nie. Koniec. Ta postać yy... ta postać po prostu już nie żyje i kontynuujesz dalej. Bardzo bym na przykład niektórych jak skróciło tą ten fabułę, można powiedzieć, ale. Ale z no, drugiej tak. strony nie wiem, czy na przykład śmierć jakiejś osoby w 80-tych 80 latach jakiejś postaci powoduje, że yy, powoduje, że tej postaci nie ma w dwutysięcznym którymś. Dlatego że. E, no to ja ci mogę ja tym przy życiu. No to ja ci powiem tylko jedną rzecz, że jedna z postaci wujek Medi ginie w mi w 80 roku. O, to ja tej mam tę samą sytuację, tak. Tą samą sytuację, a ona go pamięta. No. Więc. Czyli tu jest się, ten że... paradoks paradoks czasowy, no nie, że, że moim zdaniem, gdyby oni to w jakiś sposób wyjaśnili, nie? że na przykład, jak to czasami jest, jak to było w tym, w powrocie do przyszłości, nie? Że, że nagle zaczyna w, w, w, z jej pamięci, no nie zmienia się, że jesteś w stanie zobaczyć, że na początku tej historii ona mówiła o tym wujku, jakby był już, wiesz, częścią jej dorosłego nawet życia, a później w jakimś takim momencie konwersacji okazuje się, że ona o nim mówi, jakby faktycznie nigdy nie poznała, bo zmarł zanim się ona urodziła, czy coś w tym stylu, wiesz o co mi chodzi, nie? że to Albo na przykład, nie jest sytuacja, w której jej matka. No ale Boni Boni ginie przecież. W 80 roku. W mojej przejściu zginęła. No to ciekawe. I córka oglądała to na taśmie. A wiesz, że o tym nie pomyślałem? Że w sumie no tak. Czyli to jest... No to, czyli mamy kwestię, wiesz, równoległych linii. Multiwersów. I to jest na pewno, bo przecież y, znajdujesz wiele... Y, I teraz jak na tym rozmawiamy, to ja sobie to uświadomiłem, że przecież tam jest wiele razy, y, wiele razy jest ten dialog y, Chris. Nie, znaczy Chris, nie, nie z Chris. Teraz pokiczkałem, po, po wiele razy... Jezu, jak ona ma... Linda? Linda, tak. Wiele razy Linda, słuchając nagrań, na przykład zamieszek, które wybuchły podczas projekcji, czy znajdując jakieś dziwne artefakty i ona mówi, że to się nie wydarzyło. To nie miało miejsca, to wcale tak nie było. To ciekawe. Czyli w sumie jednak to jest, jakby. jakby I równole, nawet znajduje jakby. koszulki, i ona mówi, że te koszulki były w innym kolorze. I rzeczywiście one były w innym kolorze, one nie były w tego koloru, który ona znajduje w 2000 roku. Hmm. I to może się odnosić w takim razie do tego wszystkiego i, i, ta, i ta, ta maszyna z tą, z tą zieloną poświatą, no nie? że to mogłoby być coś więcej w tym, nie, właśnie w tym, jak to jest skonstruowane. No ale powiem tak jak odesłałeś że... Chris do osiemdziesiątych lat? Tak z ciekawości. Yy, odesłałem. Ale do których lat 80. -tych? Do której sceny? Oj, nie pamiętam. W tym sensie yy, nie, bo ja nie myślałem o tym, że jest jakaś, jakaś inna. Nie? Bo ja odesłałem do, e, do pierwszej sceny z, mm, z lat osiemdziesiątych. I ona się pojawia podczas pierwszej sceny. O. Nie, no to Gdzie... się pojawia chyba normalnie, bo ona później znajduje i, i Lindę, i, i Boni, i one ze sobą tam, yy, yy. znaczy to jest tak, że ona na początku je ich, ich obserwuje, a później po prostu wychodzi z ukryciej i, i, i już są wszystkie, wszystkie razem. No to w mojej, w moim, w mojej rozgrywce yy, Boni jest nagrane, jak, jak yy, nie żyje. Znaczy, u mnie też mogłoby powiedzieć, to jestem teraz ciekawy, jestem, bo w ogóle nie pomyślałem o tym, bo tam dużo się dzieje. W pewnym momencie e, ja straciłem na tym kontrolę, kto, e, e, kto może przeżyć, co nie, bo, to, bo później wchodzą do takie ucieczkowe quick time eventy i tam nie możesz popełnić błędu. No nie są trudne, ale no, tam, tam te konsekwencje są e, od razu, nie? Bo, bo w, na przykład w The Query, tam jak miałem kilka momentów takich, że mi się coś nie powiodło, to to było tylko taki, taki nie wiem, chwilowy problem, nie? Że, że to nie był jakby istotny dla, dla fabuły element, nie? który byłby właśnie tym efektem motyla, który wpływał na coś innego. Nie? Drodzy słuchacze, my tak rozmawiamy, tutaj są pewne spoilery. Nie, myślę, tak? ja, ja to zaznaczę, wiesz, ja, ja Zaznacz. komunikacji dam w trakcie, dogram, że, mhm. że będzie, bo uważam, że, że dużo ciekawie się rozmawia, jeśli, jeśli możemy. Jeszcze te... ci jedną rzecz tak. powiem, bo pytałeś mnie o... Poziom trudności, bo w tej grze można wybrać trzy poziomy trudności. Jest, jest no właśnie, taki jest ten Observer, Survivor i... i chyba taki straceniec, nie? Tak, i tak naprawdę ten poziom trudności, bo to sprawdziłem specjalnie, polega na tym, że masz łatwiejsze albo trudniejsze Quick Time Eventy. Mniej czasu na reakcję, trudniejsze celowanie, mniejsze okienko na błąd. Hmm. Czyli nie traci się czegoś jeszcze, jakby to nie ma także, powiedzmy, fabuła y, troszeczkę bardziej. A czy większe tak, tak. to okienko na, na wycelowanie odpowiednio, mm -hmm. załóżmy. Także. Y, The Casting of Frankstone. Tylko... Bo też ktoś mówił, że nie powtarzamy tytułu gry. To powtarzam. The Casting of Frankstone. Mnie się podobało. Generalnie nie, nie uważam tego za najlepsze, y, bo gra jednak trzeba całościowo e, ocenić mhm. i, i mimo, że podoba mi się bardzo fabuła, podoba mi się ten cały premise, ten, ten pomysł w ogóle, z, z, że film, że taśma e, jakiegoś filmu, który nagrali dzieciaki z liceum w 80-tych latach e, jest później jakimś takim właśnie super artefaktem, który mhm. e, staje się bardzo ważny dla jakiejś mega bogatej osoby która ma obsesję na punkcie tego. I to, że mamy taki trochę paradoks jak z serialu Dark, tego z Netflixa, niemieckiego Dark. serialu, ten czasowy paradoks, powoduje, że bardzo mi się ta gra podoba. Jak wspomniałem, są piękne zdjęcia, niektóre z ten są naprawdę super wyreżyserowane. Jest na przykład ta scena, kiedy oni wracają do garażu i widzą, jak oni gra na gitarze. No to przecież jest świetnie zrobione. To jest, to jest rewelacyjna scena. Mm -hmm. Nie wiem, czy ją miałeś, bo może nie Miałe, miałeś tej sceny w ogóle. Nie, jest rewelacyjnie nakręcona. Ale e, cała, cały gameplay nasz poza quick time eventami, wyborami, czyli chodzenie i snucie się po tych e, korytarzach, no to oceniam raczej, raczej źle. Jest monotonny, te, te lokacje są nudne. E, właściwie tak naprawdę pozbawione jakichkolwiek e, jakichkolwiek hmm. zagadek. Tam trochę w tym 2024 czy 2023 są zagadki jakieś. Takie naprawdę banalne. Czyli wsać przedmiot w odpowiednie miejsce. E, ale w, w, liczyłem, że to będzie coś, coś, coś więcej. Hmm. No tak. To, to się zgodzę. To się zgodzę z tym. Znaczy, na, na, to na, mnie męczyło. Powiem, w sensie... Tak, że, że ta gra nie jest długa. Że ona jest chyba na 5. Pięć... 6 godzin, tak, takie mam wrażenie, nie wiem. Co, co, to co, co jest... Yy, nie jest co naj, najkrótsza, jest ale króce, też nie jest najkrótsza. The Bo mm, ja ograłem Men of Medan i ja ograłem Men of Medan w jeden wieczór. W sensie południe i tak? skończyłem skończyłem naprawdę w bardzo... Też prawda jest taka, że ja w tę grę wcześniej już grałem, doszłem do pewnego etapu i po prostu skończyłem w nią grać, nie chciało mi się wtedy. A teraz e, od początku ją przyszedłem i ona mi dużo mniej czasu zajęła niż, e, niż Frank Stone, który, na który jednak poświęciłem trzy wieczory. Nie? To nie było tak, że nie wyobrażam sobie, żeby miał usiąść i przejść te wszystkie rozdziały, 12 rozdziałów chyba ich jest e, za, za jednym razem. Mm -hmm, mm -hmm. To Możemy teraz w takim razie przejść do kolejnej, ciut starszej gry, e, też od Super Massive Games, The Quarry. I, I to, to jest, jest moja ulubiona gra. Od Super to Trasku. jest moja ulubiona Trasku. historia. Ale tak sobie pomyślałem właśnie, że chyba, bo ją przeszedłem później, po Franku i, i, i już nie chciałem odszczekiwać tych moich słów, no nie, że Frank jest najlepszy, ale wtedy tak, ale teraz, jak sobie myślę, to The Quarry chyba mi się najbardziej podoba z tym wszystkim, bo to jest, no The Quarry, to jak ktoś, jak ktoś nie wie, no to jest bardziej taki yy, Team, drama, slasher. Nie wiem, jak się ten gatunek określa w filmie. To jest slasher obozowy. Summer camp slasher, można powiedzieć. Z elementami tutaj właśnie. No to też, też będą drobne spoilery. Drobniuteńkie, ale no, będziemy pewnie mówić o tym, co jest jakby takim głównym zagrożeniem w całej tej historii. Ale tak, bo zami zamiast, jednego mordercy, zami tak. zamiast jednego mordercy jest grupa, ale to później. Tak, tak. i Generalnie chodzi o to, że ja The Quarry... Kupiłem parę lat temu na jakiejś wyprzedaży, chyba jak zamykali e, tutaj e, GameStop, GameStopa I ja odpaliłem tę grę i nie wiem dlaczego, ale ja chyba tylko poszedłem prolog. I ten prolog jakoś wydawał się prawie trzy lata zabawy. temu. Tak. Ta, ta, bo z... ja tak pamiętam, że to było w 2023 ta. roku i oba graliśmy i ja też doszedłem do pewnego momentu i mi się już później nie chciało i sobie darowałem i bardzo żałuję, że to zrobiłem, bo bardzo, no, bardzo mi się ta gra podoba, Mhm, mm bo, bo zaczyna się od tego, że po prostu para e, młodych ludzi chyba Max i, i Lora e, mają być właśnie tymi opiekunami na, na, na, na obozie. Takim dla dzieciaków, w takich koloniach. No to, to dosyć popularny temat, jeśli chodzi o amerykańskie właśnie takie spędzenie czasu młodych ludzi, takich dzieciaków. Nie? I oni są tymi opiekunami, wiesz, tak osiemnastolatkowie zdaje się, czy tam dziewiętnastolatkowie, jakoś tak... Idą tak, na studia tak. i chcą tak. sobie dorobić przed, przed, studi Dokładnie. przed studiami. I to jest tak, że oni gdzieś tam ciemną drogą e, dzień wcześniej chcą dojechać do tego, do tego obozu. I ten prolog jest o tyle ciekawy, że e, on wprowadza, wiesz, do, w to wszystko... Ale ja wtedy jakoś tak pamiętam, że, było, że tak graficznie mi się nie podobało, że jakoś tak źle ta gra chodziła, nie wiem, może jakieś nie było patrzy, że ona była źle I ja po tym prologu y, nie kontynuowałem tej gry. I teraz jak miałem właśnie ten taki, Byłem na tym takim ciągu, no, nie, słucham, wiesz, skończyłem. I, i, I jakie moje było zaskoczenie, że ten prolog, który jest... No, t, tam już się coś złego dzieje, nie? Że już tam jest są te, ten, ten pierwszy atak, tam pierwsze ofiary, że, że y, przed tych kilka... Kolejnych rozdziałów, one są właściwie takie niestrasze, można powiedzieć, nie? że one są właśnie wprowadzeniem do tych postaci, yy, poznajemy tych, tych młodych ludzi, bo to już, już jest po tych wakacjach, to jest parę miesięcy, kilka miesięcy po tym całym wydarzeniu z prologu. Dwa miesiące, po, na, dokładnie. Tak. Poznajemy yy, między innymi właśnie tego, tego opiekuna, tego, tego, tego szefa, tego, którego gra yy, Dave, David Arcade. Arcade, czyli, czyli do, do, Dewey, Dewey, ze, Dewey. Ze, ze, ze Screamu, tak. Więc no, znany aktor właśnie, jeśli chodzi o takie horrory i tak dalej. Arachnofobia chyba. Tak, tak, dokładnie. O, uwielbiam arachnofobię. Eight, eight legs Freaks, tak jest pobyt angielski tytuł, uwielbiam ten film. i Generalnie chodzi o to, że oni zostają w tym, w tym obozie, no bo to jest ostatni dzień, tam oni powinni wyjechać, ale tam chyba nie wszystkim, nie wszyscy chcą się jakby już żegnać. I, i, I dochodzi do małego sabotażu, i oni wszyscy muszą zostać. Nie? I na początku nie jest wyjaśnione dlaczego jest taka dosyć atmosf nerwowa atmosfera, że, że jednak muszą zostać tego, tego dnia, bo powinno się już to, to zakończyć, nie, i tak dalej. Ale ta. O, ta to, jak, jak, jaka jest atmosfera między tymi dzieciakami, się strasznie podoba bo to są te takie e, wakacyjne romanse, no nie? tam jest przynajmniej ich kilka, e, że, e, że są takie... Nie, no to jest wszystko, co jest takie teen drama, nie? Taki, albo coming of age, jak to się ładnie też mówi, nie? Że, to, że to sprawiło, że te postacie, no nie? na początku zacząłem jakby budować z nimi więź, co może w kontekście tego, co o czym rozmawialiśmy, w, w, w, w tych konsekwencjach we że że mi naprawdę zależało na tym, żeby w sytuacjach, w których... E, no, podejmuje jakieś decyzje, które mogą wpłynąć na ich los, chcę to zrobić tak, żeby, żeby faktycznie jak to w tych grach jest, no nie, jeśli jest tak, żeby, żeby wszyscy mi przeżyli, albo żeby jak najwięcej przeszło. To jest slasher, więc domyślamy się, że, że, że będzie taki moment, że ten trup może się ścielić gęsto, ale naprawdę te pierwsze rozdziały budowały bardziej tą więź i mi się strasznie to podobało. Nie wiem, czy ty też tak odbierałeś to, nie, że... że że ci się te, te postacie podobały. Oczywiście tam są jakieś takie y, y, sytuacje, w których zaczyna się coś dziać, nie jak pojawiają się ci myśliwi. W ogóle fantastyczna obsada. Znaczy fantastyczna. Jak na taki, wiesz, horror klasy B, bo tam i, i y, y, jest y, Lance Fredricksen, y, dobrze, właśnie wspomnieliśmy David Arke, Ar Ar Ar tam się pojawia y, Bobby Hackett, nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz tego aktora. Bobby Hacket przepraszam. Bobby Hacket to jest postać, bo to jest rodzina haketów też. Te. Ethan Supli. To jest gość, który przez całe życie tak, tak, zawsze tak, grał tak, był grubaskiem duszyk. i później był grubaskiem i później w, w, podczas podczas lockdownu zmienił swoje i stał się no, przeciwieństwem swojej otyłej przeszłości. I stał się do, zbudowany jak czołg facetem. Tak. E, bardzo lubię go, bo przede wszystkim z jego znam kojarzę z filmów y, Kevina Smitha. To był gościu hmm. ze tak. szczurów supermarketów, który się wpatrywał w ten obrazek i próbował <grych> zobaczyć. Ten, ten. Ale tam jest też y, Ted Raimi, y, brat sama Raimiego, tak. który ba bardzo często w y, mniejszych rolach się przewija w różnych. A wiesz, konorach. że jak najbardziej kojarzę ze Sequesta? bo on, Sequest. on w Sequestie grał. No, też chyba w Ksenii e, Wojewczej Księżniczce grał. Konstant e, Hackett, czyli Matka Rodu, to jest Lin Shay. E, mhm. Też bardzo znana rola, e, aktorka horrorowa. E, przede wszystkim z, z tego Insidious. E, nie wiem, czy, nie, mhm. czy ten horror ma polski, polski tytuł, ale wydaje mi się, że nie. To jest taka e, seria, gdzie tam. Główny bohater Wychodzi ze swojego ciała I ściąga jakiś zło z tej drugiej strony mhm. Chyba cztery części tego były Ale ona też grała mhm. w takim serialu Penny Dreadful Także To jest znana twarz Natomiast ci bohaterowie Młodzi bohaterowie Ja przyznam ci się szczerze, że dla mnie byli wszyscy anonimowi. Później sobie sprawdzałem ich role i to były, e, tak mi się wydaje, w dużej mierze jacyś aktorzy bardziej serialowi e, z Disneya serialowi, taki taki tacy młodzi młodzi. E, Mm, mm -hmm. Młode gwiazdy, które już powiedzmy przestały grać i gdzieś tam ich wciągnęli, e, co jest dosyć zabawne, bo niektórzy z nich grają na stolatków, a są e, po, po, po, grubo po trzydziestce, nie? A to jest standard, to jest standard. To, to jest moja ulubiona scena, czy znaczy jedna z takich, które najbardziej pamiętam, to właśnie to, w Scary Movie, nie? Jak, wiesz, jak oni się właśnie... Z tego śmieją, nie? bo to zawsze było tak. Ja pamiętam Beverly Hills 9210, kiedy tych szesnastolatków grali y, ludzie grubo już w, w głębokiej dwudziestce, że się tak wyrażę, a, a tam y, tak skręconymi ta, ta, ta, ta, ta, włosami te y, jak ona się nazywała. Była taka jedna dziewczyna, to ona już była po 30 nawet, wiesz, po prostu. Mm -hmm. takie, takie były kiedyś standardy w tym, nie? Ale no i tam, oprócz tego ale, jest... ale chyba kilka byś kojarzył, nie Mi się wydaje, że. Znaczy ja Brandes... tego kojarzyłem? Ja tego kojarzyłem tego e, Justice Smitha, który grał w Dungeons and Dragons, Simona. Mhm. E, tak, on też tak, grał tak, w Jurassic tak. World i, i ja go tylko jego kojarzyłem z tej, z tej, z tej młodej obsady. Całą resztę dla mnie to była naprawdę anonimowa. Ja wiem, że Emma ma jakieś większe role, ale nie widziałem jej w niczym. Tam ta Ariel Winter to jest, tylko że ona bardziej jako młoda dziewczyna to ona była z tej z tego chyba nie rodzina zastępcza, Modern Family. Nie wiem, czy to ten taki serial. Kapitalny komediowy serial, nie? Znaczy wiesz, no bo są takie twarze, które są mega charakterystyczne właśnie jak się pojawił, czy Lance Henriksen, czy właśnie ta, ta tak się nazywa Wiedźma, nie? Ta, którą gra Grace za bliskie, no to, no to od razu jakby rozpoznajesz, nie? Że tutaj faktycznie oddajesz. No i David Ar Arquette, no to, to samo, nie? Ale ja po prostu miałem takie wrażenie, znowu odwrotne, że oni, oni mi się, te twarze mi się z kimś kojarzyły, wiesz? Że na przykład ten, ten, ten Max, nie? Że cały czas szukałem w głowie, skąd ja go znam. I być może to było takie tylko wrażenie mylne, nie? że mogę go nigdy nie znać, ale, ale on mi się z kimś kojarzy, z jakąś postacią, którą znam, więc, więc miałem troszeczkę odwrotnie pod tym względem, nie, ale generalnie mi się podobało, wiesz, jak, jak wiesz, te, te interakcje i tak dalej. I to, jak my tymi decyzjami naprawdę niejednoznacznie rozwiązywaliśmy. Różne rzeczy, nie? kiedy na przykład jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której możemy kogoś zaatakować, albo możemy przeczekać. Możemy zareagować historycznie, a możemy zareagować spokojnie. I ja czasami, trochę domyślając się, no nie, że, że nie wszystko jest y, takie oczywiste, jak to widzimy, że nie wszyscy są źli, nie wszyscy są dobrzy, bo tak, czy, czy tylko dobrze, tylko źli, że tam jakieś odcienie rości, że to, za tym wszystkim może stać, to ja czasami na przykład wstrzymywałem się nie, z reakcjami. Bo, bo, bo ta gra też nie tylko promiuje, jak później patrzysz w razie sytuacje, w których my reagujemy szybko na coś, nie, tam niemal w quick timingowy sposób, ale też kiedy my decydujemy się nie, nie, nie przerywać, nie? wiesz, takiej sytuacji, wiesz, przeczekać. I to jest to jest ciekawe. Zresztą ja w ogóle nie, nie, nie, nie staram się jakby kompletować tam kompletu tych, tych wszystkich osiągnięć. Chyba ale, się nie da ale, tak w ogóle z, wiesz, bez takiego to, tak. konkretnego. E konkretnego grania w, No tak, bo na przykład niektóre znajdźki można sobie odciąć, nie? Jeśli na przykład y, skrócisz sobie eksplorację albo gdzieś nie pójdziesz, tylko od razu wejdziesz w jakiś inny moment gry, która od razu odpala kolejny fragment tytułu, bo ja już nie mówię o tych kartach Torota, nie? Bo to jest też taki e mechanizm, kiedy między rozdziałami y, my jakby przenosimy się w zupełnie jakiś taki nieznany sposób y, do, do, do, do postaci właśnie tej ja to będę używał Wiedźma te, tego, tego, te, te, te, tej nazwy, tej, tej kobiety, która, która oczekuje, że będziemy przynosić jej karty Tarota, które są gdzieś tam porzucane po całym e, tym obozie, w tych różnych miejscach, w których jesteśmy. Nie? I, I ja szczerze mówiąc na początku nawet jak zbierałem te karty, to patrzyłem no nie, w tą przyszłość, nie? bo na ci wróży z tych kart i, i, i tłumaczą, o tutaj nie wiem, śmierć, karta śmierci i tam coś tamten i później mogę już sobie jak przez taką kryształową kulę patrzeć, co się coś tam dzieje, ale ja później doszedłem do wniosku, że to nie ma absolutnie żadnego wpływu na, na moje decyzje, yy, które podejmuję w grze, no nie? Że na przykład nie, nie zrobiłem czegoś inaczej, bo coś tutaj widziałem takiego, więc ja po prostu zbierałem te karty a tak po prostu, a, a później już tylko move on, move on, kiedy się z nią spotykałem, w, między tymi rozdziałami i, i, i, i, i po prostu tą, tą, tą, tą historię Pchałem, pchałem do przodu nie? pod tym względem. Ale też wiesz, dużo się wyklucza tych znajdziek. Tak naprawdę mm, no na przykład masz ten, ten to trofeum, nie? że wszyscy przeżywają. <grym> no to wystarczy, że no to już na pewno mm, chciałbyś robić ten, e, ten questline, załóżmy, nie? że chcesz, żeby wszyscy przeżyli, a z dziesięć kolejnych jest, że któreś postacie konkretnie giną, albo tylko ta jedna przeżywa. Nie? Także yy, no, tych, tych, tych, tych sposobów na przejście jest naprawdę, na pewno bardzo dużo. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. No i tu jest chyba moment, że możemy powiedzieć o tym, co jest głównym zagrożeniem w tej, tej, tej historii, czyli okazuje się, że, że po prostu w że pojawiają się kołaki Tak, tak. I, i, i e, po prostu e, tego dnia, kiedy właśnie kończy się ten obóz, jest pełnia księżyca i dlatego było tak ważne, żeby te dzieciaki po prostu opuściły ten obóz wcześniej. No ale, że, że tam coś się dzieje z samochodem, nie chcę mówić konkretnie co oni, ale powiedzmy, psuje się samochód, oni nie mogą się stamtąd wydostać, muszą zostać tą, tą jedną noc i, i właściwie cała akcja e, Fabuły, no, tam z plus minus kilka retrospekcji. To jest właściwie to jest ta jedna noc yy, od, od, od, od zmierzchu do, do świtu. I yy, no, muszę przyznać, że mnie to wciągnęło. Wiesz, wciągnęła mnie ta historia, bo ona się tak mówię, ona się tak rozpędza. I, i do pewnego momentu ona bardzo wolno pod względem właśnie tych, tych momentów z dreszczykiem, że, on, że nie ma ich tak dużo, nie? że tam się coś pojawia, jesteś enigmatyczni ludzie y, wymalowani później y, jakby z czerwoną farbą na twarzy, no później się okazuje, że wiesz, co to dokładnie jest, y, że to nie farba i tak dalej, i tak dalej. i no, Dla mnie to budowanie atmosfery bardzo zadziałało do tego stopnia, że później jak już y, my przejmowaliśmy Kontrolę nad tymi różnymi postaciami, to robiłem wszystko tak dokładnie, żeby nie, wiem, żeby przeżyli, albo tak bym się zachował w takiej sytuacji. I na przykład jest kilka momentów, w których no, podjąłem bardzo radykalne środki, aczkolwiek jakby bycie ugryzionym przez, przez wilkołaka i tak dalej, to nie, jakby nie kończy życia tej, tej, tej postaci. To jest, to jest też ciekawe w aspekcie tego, co, co powiedziałeś, że trzeba na przykład w jednym osiągnięciu nie, doprowadzić wszystkich do końca, nie, żeby wszyscy przeżyli. Więc to jest ciekawe, ale nie... To jest czy... osiągnięcie, że wszyscy muszą być zarażeni, bo sobie spra sprawdziłem. Aha, to też ciekawe. Bo e, no tutaj tak? też jak przejdziemy, przejdziemy grę, to też mamy dostęp do e, konkretnych scen i możemy... To jest dużo gorzej rozwiązane niż w Franku. Mm -hmm. W casting do Frankstone, ale mamy też dostęp do konkretnych scen i możemy te rozdziały rozegrać jeszcze raz i, tak. e, i, i poprowadzić naszą ścieżkę trochę inaczej. Tak. I jest takie też osiągnięcie, że. bo to zawsze trochę ci podpowiada, nie? że jak można było inaczej się zachować i tak dalej. I jest takie jedno osiągnięcie, że każdy musi zostać zarażony wilkołactwem. Mm -hmm. No i też jest tak, że. Y Pojawia się też, opcja po skończeniu gry, że jak gramy, to możemy sobie uruchomić ten Death Rewind, czyli kiedy podejmiemy decyzję, w której nasza postać by zginęła, no to możemy jakby cofnąć i jeszcze raz zrobić, co nie jest możliwe, grając za pierwszym razem, i, i, i rozmawialiśmy o tym, że właściwie u mnie wszyscy wszyscy przyżyli, tak, chyba może jedna czy dwie postacie nie, ale to była jakby moja decyzja. Ale jedna postać po prostu przez takie omsknięcie się, przez, przez glicza jakiegoś tego, ja uważam, że to jest, że, że brak gra skilla. na pewno coś tak. Tak, że to nie był brak ha. skilla, tylko po prostu e, gra mnie nie za, zaliczyła tego, co się tam wydarzyło. To jedna postać mi zginęła i byłem bardzo, bardzo zły. E, co to sprawiło, że na przykład postać, która zaatakowała tą drugą postać, ona przeżyła, nie na końcu. Bo, bo e, no to jest tak e, zrobione, że tam jest jakby legenda która jest chyba pozostaje jakiegoś takiego poematu przedstawiona, co można zrobić, żeby odwrócić całą tą klątwę. I trochę ta rodzina tych haczetów, ona jest naznaczona tym, tym wszystkim, oni, ale oni od lat jakby szukają takiego, tego rozwiązania tej to jest, to jest ciekawe, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, bo to akad można poznać, ale było kilka takich sytuacji, w których yy, musiałem podjąć szybko decyzję, i Wtedy nie zastanawiałem się nad tym, bo uznawałem, że na przykład, nie wiem, jeśli jesteś ukryziony przez Wilkołaka, będziesz tym Piłą, to raczej dla ciebie to jest koniec. I, i jest taka sytuacja z piłą. Ja I, i jej to, użyłem. Ja też ją użyłem. I, i, i, i, to jest, i mówię, nie, no bo z, wiesz, ale też dla mnie to było ciekawe, bo, bo to nie była pierwsza sytuacja, w której chyba yy, yy, Daniel, tak? Chyba to się, ten, ten, ten, ta postać, nie? Wykazała się takim, takim zrozumieniem tematu, że jak jesteś e, nie wiem, ugryziony, to zanim te, te, te, te rozprzestrzeni się nie, wiesz, ta infekcja w twoim ciele, to można te, tą kończynę powiedzmy gdzieś uciąć czy coś, wiesz, coś takiego zrobić. Ja byłem po prostu w szoku, nie, że, że niby to jest żartem powiedziane, a później jest sytuacja, w której e, no, musisz jakby y, y, no, wykorzystać tę wiedzę i to, to było interesujące nie, w, tym, w tym wszystkim tam yy, ja, ja powiem tak. Tutaj są bardzo ciekawe, tak jak powiedział Damian. Yy, są bardzo ciekawe wybory, bo czasami niepodjęcie wyboru jest wyborem właściwym mm -hmm. i yy, i to też nie zawsze jest dobre wyjście, bo ja czasami... ja, ja straciłem dwóch bohaterów przez to, że nie podjąłem działania żadnego. Eee, doszedłem do wniosku, że lepiej będzie jedną postać zostawić w bezpiecznym miejscu, które później przez działania innej postaci przestało być bezpiecznym miejscem i po prostu eee, facet zginął w gaciach samych. Hmm. Eee, natomiast eee, też Podjąłem takie, takie decyzje, które wpłynęły, że my mieliśmy zupełnie inne ścieżki i zupełnie inne e, zakończenia, ale to tak diametralnie inne dla... E, u mnie na przykład postaci nie wyszły w ogóle z domu haketów. Tam się tak, tak się potoczyły przez moje mhm. jakieś wybory, że postaci, które Damian wyprowadził i które współpracowały ze sobą i które zobaczyły dzień, świt, poranek, to u mnie już około drugiej w nocy nie żyły. Mhm. A dostałeś pucharek, czy tam achievement za, za masakrę w domu tych haczetów? Nie, bo ja, nie, bo ja y, u mnie praktycznie wszyscy haczetowie przeżyli. Mhm. U mnie z, zginęła tylko córka. Znaczy wnuczka tej... Y, tak. y, czyli córka no, no, no opieku na obozu. Mhm. Tylko ona zginęła i to też tak... Y, z, nie wiem, czy... To chyba nie siostra? Wiem, czy... Nie, to była córka jego Tak. Tak? Ok. Córka, córka. Bo miał dwójkę dwoj... dzieci. E... Miał Kaleba. Kaleba? I miał... Aha, ok, córka. ok. Ja byłem przekonany, że, że to było jego rodzeństwo, ale w sumie to nie miałoby sensu, bo to było nie tak miał dawno. Tak. Trzech... Mm -hmm. Miał trzech braci? Czy hmm. dwóch braci? No wiem, był, nie, dwóch braci miał. Tak. Bobiego, Dobby, czy Travis'a. Tak. No i tak, tak, tak. No i ten. Mhm. Także yy, u, mnie, u mnie generalnie haketowie wyszli yy, obronną ręką. Mogą obu prowadzić dalej. <głos> Opiekunowie, chociaż się starałem, naprawdę się starałem i polubiłem tak jak ty te postaci. Szczególnie fajne, yy, to jest fajna grupa nastolatków. To, to, tak. to, to, to nie są takie yy, też takie typowe zżynki z. Yy, Mm, z, ze slaszarów i z o, horrorów obozowych. Mhm. Tam nie mamy takiego. Znaczy, mamy trochę typowego Joka, który ma takie przełamanie schematu, bo jest bardzo wrażliwy. I. Tak. E, I mamy dziewczynę, która wydaje się, że jest. E, Pustą, pustą głupiutką dziewczynką, tak, e, bo nagrywa jakieś, udaje, że nagrywa jakieś rolki. Ale Emma jest moją fan. ulubioną postacią. Ale Roską, jest, tak jak powiedziałeś, dziewczyna się niczego nie boi, jest odważna, ma bardzo fajne przemyślenia, jeżeli chodzi o to, e, co tam się dzieje później między nią a Ebi. Taka najmniej, najmniej polubiłem chyba Ebi i Nika, ale to co jest dosyć ciekawe, bo po praktycznie cały chyba drugi rozdział gramy Ebi i tak. dużo nią gramy, a, a jakoś ostatecznie chyba najsłabiej wypada, no i Nika jest mało. Tak. Ja, ja, miałem, ja miałem problem, wiesz co, ja miałem problem właśnie a propos tych relacji, że wydawało mi się, że Abi i Nick, no nie, że to jest taki, taki obozowy romans, też taki, ale taki... Wiesz, ona by chciała, on by chciała, ona ją trąca, ona gorąca czy coś takiego jak to w tej piosence. Ale tam później dochodzi do, tego, do tej zabawy truth on nie? I coś się dzieje i nagle zaczyna być taki pewien dystans. I, I wydawało mi się, że mimo wszystko jednak to ona bardziej jest za tym nikiem. No ale później po tym, co się dzieje i to, co się też dzieje z nikiem, no nie? No to... Jest jakaś taka sytuacja, dosyć taka e, dziwna się, e, się tworzy. No nie? Ja nie byłem do końca pewny, e, co tam się dzieje, ale e, to jest. Ja nie wiem, no, dla, mnie, dla mnie ja na przykład mi się podobała postać aż no Zresztą w ogóle uważam, że e, te postacie bardzo atrakcyjnie zostały zrobione. Wiesz co chodzi że, że ci młodzi. Bardzo ludzie, ładne. tak że fajnie gra są. Najładniejsze są. Tak, że fajnie wymodelowane. Ja grałem na Xboxie one, więc no, na pewno grafika gorsza niż u ciebie, bo, bo ty mogłeś mieć pewnie jeszcze jakieś podbite te rozdzielczości, tekstury i tak dalej. I tam miałem jakąś jedną czy dwie sytuacje, że był jakiś tekst, notatki na stole, było zbliżenie i po prostu to wiesz, i, i strasznie było nieostro. I nie można było mm -hmm. przeczytać tego. Aczkolwiek do niektórych rzeczy, jak podchodzisz dwa razy, to za drugim razem pojawia ci się normalnie na, na podświetlenie tekstu, nie, że możesz zobaczyć tekst i, i już go przeczytać jakby w interfejsie, a nie nie patrząc po prostu na no to jest trochę wada, że to pierwsze podniesienie jakiegokolwiek przedmiotu jest takim jakby filmowym, a drugi jest dopiero, że możesz się zapoznać z tym, bo, bo znowu tych notatek nie mamy przeniesionych do kodeksu jakiegoś, czy do jakiegoś tam inwentarza swojego i nie możemy ich odczytać w menu. Co tu mówię, to uważam za wadę. Jeżeli chodzi o grafikę, to sprawdziłem Men of Madden w wersji na PS5. Ta gra jest na pewno bardzo poprawiona. Mhm. Względem tego, co miałem na Xbox One, eee, jest dużo ładniejsza, ale do tej pory, do, do Dequary, to mam wrażenie, że te, w tych, tych wcześniejszych Supermassive, czyli Until Dawn w Until Down i w Madenie, miałem problem z zębami. Postać. jak go mówiły, to strasznie e, ten realizm mi uciekał. Aha. One były, no jako coś było nie tak. Natomiast tutaj jest. To było przed wyjazdem do Turcji. No właśnie, bo to było po wyjeździe do Turcji, Aha, wdrosł, tak. że te zęby były po prostu tak sztuczne, nie? No. E, natomiast mm, Frank Stone jest moim zdaniem, chociaż gram nowszą, to jest brzydsze od The Quarry. E, hm. I lokacje są, chociaż tutaj znowu też są na przykład takie rażące mnie rzeczy jak brak tekstur, jesteśmy w lesie i i te, mm, powiedzmy, korytarze, które są robione ze skał i z jakichś takich e, wzgórz, małych, mm -hmm. e, pagórków, mają bardzo duże różnice w teksturowaniu. I ten las w pewnym momencie e, eksplorujemy w nocy i tam mm -hmm. absolutnie nic nie ma. Jest tak, tak. strasznie to brzydko wygląda. Oczywiście, znaczy, to powiedzieć, że, że chyba las i um, moment, w którym Emma tam pływa sobie i tam chlapią się w wodzie, to jest taki e, taki moment, w którym widać, że po prostu coś graficznie, wiesz, że to jest przynajmniej u mnie, że to jest jakaś taka stara generacja, nie? Że tak, no woda nie jest to są, dobrze zrobiona. Że, że ona wygląda bardzo sztucznie i to samo jest właśnie z tym z tym z tym latem. Bo tak to wszystkie inne takie lokacje, nie wiem, no dom, no c, wiadomo, one są dużo te... Mhm. Ten, ten dom jest duży, wie, tam jest dużo przestrzeni, tam chodzimy takim labiryntem, półek i to też nie, jakoś nie wygląda imponująco, ale jakby nie zastanawiasz się na tym, nie? Jak masz złomowisko, no to też ono jest e, tak, tak zrobione, że też nie, nie, nie myślisz o to po prostu widzisz te, te, te wraki, nie? Ale jak był ten moment, w którym my idziemy chyba właśnie z Abi i Nikiem i musimy wybrać ścieżkę i to też jest taki problem, że czasami nasze wybory absolutnie nie mają znaczenia. Bo na przykład masz mieć no dwie sytuacje tam. Jedna sytuacja jest taka, że na przykład ktoś nas goni i mamy tak opcję, ukryj się albo uciekaj. I zauważyłem, że w większości przypadków, jak po prostu powiesz, zrobisz uciekaj, to, to się tak samo skończy, jakbyś się ukrył, przeczekał, aż ten A, ktoś sobie pójdzie. czyli sobie coś, czy, czy o co chodzi? Nie, nie. Znaczy, miałem taką jed... Znaczy, nie, dorobiłem Tak, jak robiłem pewien, yy, powtarzałem dziesiąty rozdział, żeby ocalić jedną osobę, o której ci mówiłem, że bardzo mi było źle, że ona konfrontacji nie przetrwała, to, to po prostu powtórzyłem po prostu Ale przetrwała ci ostatecznie? Tak, tak, tak, tak, tak. Ale to jest, to później wpływa, że właśnie jeden, jeden z tych, tych, tych wilko, wilkołaków, no nie? Że on nie, nie przetrwa, nie? Więc być może jest jakieś inne rozwiązanie. A wiesz, rozwiązanie, że jest, to... bo ja rozmawiałem o tym dzisiaj z kumplem w pracy. Tak. Eee, I jest w kuchni możliwość zamknięcia go w zamrażalniku tej takiej lodówce dużej. Aha. Czyli było co robić taki manem, że on cię goni do kuchni, a później pewnie się gdzieś tam z nim pobawić w berle. No, co mnie w ogóle zdziwiło, ale yy, on, kumpel mój dosyć dawno w to grał, więc tak yy, nie za bardzo pamiętał różne outcomy, które mu powychodziły, ale on miał ten, bardzo podobno miał ścieżkę do twojej. W sensie, yy, ja miałem zupełnie inną. No naprawdę, nie wiem, co ja tam porobiłem, ale... A ja Daniela nazwałem Dylan, yy, odwrotnie. Dylana nazwałem Daniel, więc też mi się gdzieś pomyślał. Bo, bo ja pamiętam, że właśnie była taka sytuacja w domu, że jedna postać schowała się w kuchni, a ja pobiegłem w stronę pomieszczenia, w którym były inne osoby, bo one mi przekazały coś, co pozwoliło mi, powiedzmy, zakończyć tą potyczkę jakby zwycięsko, nie? W tym, z, z tym, tym. Nie uciekłem, powiedzmy, obiema postaciami do kuchni, więc nie wiem, czy tam e, nie musiałbym wtedy kombinować w jakiś taki sposób, nie? Ale chodziło mi o to, że ta uda, uda tych ścieżek, tam jest właśnie, że idziemy z nikiem i Abi i tam jest, albo pójdziemy ścieżką A, albo pójdziemy między jakąś tam, nie wiem, y, między skałami. I, wiesz, i to mi przypomina... Y, y, y, y, środowiska gier jeszcze z PlayStation 2, kiedy naprawdę to, to, to te ściany, to wszystko jest tak, tak proste. Nie? I tam jest tylko taka ale sytuacja, żeby wyjść, w tym wypadku, że wypadku jakieś zagrożenie i wracasz. Ale Znam? w tym wypadku, w tym, w tym wypadku, o którym mówisz, to twoje przejście ma znaczenie takie, że znajdziesz jedną albo drugą kartę Tarota, która ci podpowie co innego w, w tym intermisji takiej. Aha, no to być może to jest kwestia tego, że właśnie ta eksploracja, nie? że musimy po prostu więcej miejsc zobaczyć. Nie? Że... I za drugim razem możesz pójść drugą, drugą ścieżką i znaleźć inną kartę tarota, która ci ewentualnie, jeżeli, jeżeli byś chciał e, wiedzieć, co się będzie działo, to będziesz miał coś innego podpowiedziane, bo za każdym razem inna, znaczy karta tarota co innego podpowiada. Mm -hmm, mm -hmm. Ale ja w, wiesz, ja w ogóle nie korzystam, znaczy nie też, że nie korzystam, po prostu jakby Zrezygnowałeś pływa, z tej opcji. Nie wpływały na mnie po prostu te karty tarota. Że, że ja oczywiście patrzyłem tam, że coś tam było pokazane, ale zastanawiam się. Czy... Ale są też takie karty tarota, Aha. te podpowiedzi, które, na które nie możesz w żaden sposób zareagować. I jedną z takich. Yy, z jedną z takich kart yy, jest ta, kiedy Laura i. Yy, Laura i teraz. Max? Z kim ona wtedy. Nie, nie, nie. nie z Rejanem szli do domu haketów. A, no, no I, tak. I na podpowiedzi miałem, że no wpadają, gdzie wpadają i to musi się wydarzyć. Nie masz na to wpływu. Chodzi ci o to, wiem, rozumiem. Chodzi o to, że jak od, od, zobaczysz przyszłość w, dzięki tym kartce... To, że możesz za nią zareagować. I masz jakieś takie dodatkowe podświetlenia, tak? Że, że, że widzisz... Nawet wreszcie. nie to, że masz podświetlenia. Nie, nie. Tylko, że załóżmy, że widzisz, że w przed no tobą jest taki wybór, że, że na przykład ktoś ginie. I ja ze dwa razy zareagowałem tak, że rzeczywiście e, to się nie wydarzyło. Jedna to była. Jedna to była scena z Emmą, która e, była chyba z haketami. Taka e, po tym, jak ona przybyła z wyspy. Aha. A druga już teraz, teraz sobie nie mogę przyjąć. Ale miałem dwie takie. A, a druga to była to były wydarzenia między e, Abi a Nikiem. Ja tam widziałem dokładnie scenę, jak e, Abi zostaje w tej, w tej takiej przebieralni mm, przy basenie z Nikiem i ginie. I wow. ona u mnie w moim, w moim przejściu, e, dzięki temu, że ja to zobaczyłem, to ona przeżyła. I więc te karty Tarota, one rzeczywiście ci podpowiadają, ale to, te podpowiedzi nie wszystkie jesteś w stanie, e, nie, nie wszystkie wydarzenia z tych podpowiedzi jesteś w stanie im zapobiec, nie? No bo to, co Ci powiedziałem z Ryanem i z Laurą, scena, gdzie oni idą do, do domu haketów, ona jest moim zdaniem nie jest opcjonalna. Ona, ona się musi tak wydarzyć, jak się wydarzyła. Znaczy, no bo tam jest taka sytuacja, że ona chce iść sama, ale Ryan mówi, że nie, ja muszę iść z tobą, no nie? I tam, jakbyś jakby w tego dialogu nie poprowadził, to i tak się kończy tym, że oni idą razem. No, e, zaczynałem eksplorację od, od podziemi e, domu. Tak, tak, tak, tak, tak. To, to później znajdują właśnie chyba właśnie Jacoba, nie? Tam e, mhm. i tam ten jeden był zamknięty, w tej drugiej klatce. Zresztą to, to w ogóle tam jest, to są ciekawe motywy, no nie? Właśnie, pod tym względem, tak jak mówisz, że, że ten jednak to coś daje, że to nie, jest, to nie jest pokazanie czegoś bez celu, tylko, tylko no, to teraz mnie zaskoczyłeś, bo ja y, będąc przekonany właśnie o bezużyteczności, po prostu mówię, nie będę marnował czasu na podglądanie tego, tylko po prostu od razu znalazłem karty, fajnie, ona się cieszy, nie będzie I mi co robię z tymi dziesięcioma sekundami, które zaoszczędziłeś? Nie wiem, no, wiesz, chodzi mi o to, że od razu, wiesz, y, moim zdaniem, chociaż to jest jakoś tam y, wyjaśnienie, ale zrobiłem takie zakończenie, którym, którym nie podjąłem takiej ostatecznej decyzji, w tej, tej ostatniej scenie, tak? Bo chciałem zobaczyć, jak ta wiedźma na to zareaguje i tak naprawdę to nie było warte. W tym sensie, że to w żaden sposób nie, nie, nie daje ci jakiegoś takiego innego zakończenia. To zakończenie jest niemal, można powiedzieć, takie obsydianowe albo falautowe, bo mamy jakby planszę w których mamy pokazanych tych, tych bohaterów, kto przeżył i, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo przeżył, bo to, to, to, to, bo, nie? I tak, i to, wiesz. <grych> I, ja, i... ja miałem najgorsze z, chyba z możliwych, bo z moich ulubionych postaci przeżyła tylko Emma. Mhm. A... Ale nie wiem, to są twoje ulubione postacie, mogło się okazać, że że przyszło więcej, ale akad ich nie lubiły. Znaczy wszyscy mogą zginąć, co, co to jest żaden spoiler jest, wszyscy mogą zginąć, wszyscy mogą e, przeżyć. Zginął Ryan, e, zginął Sheriff i zginęła Laura. Wszyscy w jednej scenie w zasadzie. W sensie to była e, to były to była jedna moja powiedzmy decyzja wcześniej i i to, że nie scelowałem Ryanem, nie wystrzeliłem w, w swojego mentora, załóżmy tak powiedzmy to, tylko po prostu on nie wcelował i, i zginął i zaraz chwilę później e, Laura z Travisem się pozabijali. Uh -huh. <laughs> to było tak dosłownie, to było 5 sekund, takie dwie sceny były po jedna po drugiej bo to oni się yeah. spotykali wszyscy obok siebie, nie? E, tam jeszcze był Billy chyba. A Caitlin, wiemy wiesz, ja wie... Bobby może, my tak, Billie, tak. może Bobby. Mhm. Caitlin to wiesz jak zginęła, bo, bo wiesz? Mhm. A... Chyba najbrutalniejsza. No nie wiem. To był w tej grze jest dużo brutalnych tych, tam jakieś urwane kawałki. Tak, ale... ale, to chyba był taki najbardziej taki bestialski, bo to było takie, wiesz, kilka, kilka takich, aż dłu za długa była ta scena, aż mnie zmierdziło. Kiedy to się wydarzyło. I tak. Kiedy byłem tak zły, że. Mówię, ale mnie to wkurzyło. Wiesz, że, że faktycznie to wpłynęło na, na, na moje postrzeganie. Wiesz, takie, takie emocje no nie, w tym wszystkim, nie? Zginął Jacob. Zginął Jacob w domu haketów też, dosłownie kilkanaście minut wcześniej. Mhm. E, siedząc w gaciach cały czas. Aha. Czyli nie otworzyłeś klatki? Nie. nie. Aha. Nie otworzyłem, stwierdziłem. Nie, no tam będzie bezpieczny, nie? <laughs> ja nie wiedziałem, że te klatki się otworzą przy, przy okazji. No, bo tam że, jest chyba taki z... moment, że ktoś y, wyłącza. Y, no tak, tak, tak, tak, tak. No tak, no to, to, to Laura robi. No. E, ale i nie zdjąłem klątwy z rodziny hekatów. Mhm. W sensie to, co ty mówiłeś, że mm, tego, to, to, to znalazłeś źródło klątwy to ja go nawet nie miałem sceny takiej tak? bo przecież z tego co mi powiedziałeś to tą scenę e, do tej sceny prowadzi wątek Laury. Tak, tak, tak. A to jest ciekawe, bo to ona jest ona tak, że nie to. było tak, że, że w tej scenie była Laura, Ryan i, i, i Travis, nie? I Sherry. No oni wszyscy zginęli dosłownie. Y pod koniec. Znaczy, no nie wiem, czy pod koniec tego wątku w domu, no bo on się dla mnie skończył w tym momencie właśnie. Mhm. E, już więcej nie miałem tam z, żadnych tych. Mhm. Także ja mogłem w ogóle mieć dużo krótszy play, play od ciebie, ale gdzieś jeszcze po środku mam wrażenie, że też coś źle zrobiłem, bo mi kumpel mówi, że e, moi, to, co ja zrobiłem na komisariacie policji w przeszłości, mm, to, to on tego w ogóle nie miał. Ale w sensie z tym okiem, czy coś takiego? Nie. Nie, nie, nie, że yy... no tam możesz zabrać broń i tak dalej, nie? To on w ogóle tego nie robił. On już tam zbudował, powiedzmy, relację z Travisem jakąś. I zupełnie inaczej to, to rozwinął niż ja. No ja, ja, ja w pewnym momencie, wiesz, bo tam było tak, że faktycznie można, można cały czas wrzucać szerfowi, no bo jednak yy, nie wiesz dlaczego, przynajmniej znaczy masz pewne, pewne podejrzenia, i później jakby jesteś, yy, widzisz, dlaczego on tak, ani inaczej postępuje, ale, ale można cały czas reagować właśnie jednak ze złością na wszystko, na, każdy, na każdą konfrontację, z tym, bo jednak te, te, te dwa miesiące z życia tym młodym ludziom yy, zabrał, nie? I, i, I nawet tego racjonalizowanie yy, może nie mieć dla, dla nich sensu, nie? Ale no. To jest ciekawe, właśnie to jest chyba siła tych, tych gier, nie? że mimo wszystko te decyzje później wpływają na to, że nie da się ich odkręcić. Wiesz, Że nie ma trochę jak, jak w grach od Telltale, przynajmniej tych pierwszych, przynajmniej takie, tak, tak to pamiętam, nie? że jakbyś nie wybierał tych dialogów, tych decyzji, to owszem, one się później fajnie prezentują na takiej zasadzie, że masz tyle i tyle procent osób wybrało taką i taką ścieżkę, albo podjęło taką decyzję, albo coś, albo ta osoba sobie to zapamiętała, ale koniec końców jakby nie, nie miał wrażenia, że to zakończenie było inne, albo diametralnie inne. A tutaj okazuje się, że właśnie przez ten prosty zabieg slasherowy, że kto ginie, nie? Że, że może być jak, jak to było w, w Cabin in the Woods, to jest, kapitalną taką... Jaką, takim wytłumaczeniem wszystkich chorób i ty, ty, wiesz, to ta, ta meta w mecie, nie jak to powiedzieć, że tam było to, że zawsze, że przeżyć może tylko tam dziewica i coś takiego, nie? <grym> żeby coś takiego tutaj zrobić, nie? Że w tym wszystkim, że tutaj po prostu, jeśli wszystko dobrze poprowadzisz, to, to masz szansę doprowadzić takiego absolutnie mega pozytywnego zakończenia, wiesz, kumbaja i tak dalej, no to jest, to jest ciekawe. No, ale tak na zakończenie, to tylko dodam, że widziałem, bo to też się wiąże z Super widziałem film Until Dawn to jest film z tego roku, on był nominowany nawet na The Game Awards, ale nie, nie, nie znalazł się chyba wśród krytyków nie znalazł uznania wśród krytyków że on chyba jakoś specjalnie też się nie sprzedał nie wiem i to jest ciekawe, bo ta marka Until Dawn ona i dostała remake znaczy remaster właściwie tej oryginalnej gry w tym roku i film Dobrze, myślę, że w tym roku, nie? Była, była ta, ta, ta oświeżona wersja Antyllon. Gry. O, rany, ale teraz mi się zadbiły Nie mam pojęcia. A jak nie w tym roku, to, to, to w poprzednim. to było powiedzmy bardzo niedawno. I trochę mnie zaskoczyło, bo byłem przekonany, że, że film Antyllon to będzie po prostu e, no, pełnoakranowe, fabularne przeniesienie tej historii. A się okazało, że jest zupełnie co, co innego. E, I i e, przyznam, że na początku e, myślałem, że tylko tytuł będzie nawiązywał do, do gry, a później się okazuje, że tam są takie ukryte smaczki, jak na przykład to, że e, no, pojawia się postać doktora Hilla. No i co mi przypomniałeś, że przecież e, on, on, że e, on się pojawia nie? W, w, w, w, oryginalnej, w oryginalnej grze, a, a tutaj, a tutaj Akad miał taką inną rolę. Aczkolwiek później y, zaczyna się y, wyjaśnienie, które jakby nawiązuje, y, wiesz, no, facjata Petera y, Stormare, Mera, nie Mare, Mara, jest, jest charakterystyczna. On też ma tak fantastyczny, taki, taką barwę głosu. On jakoś tak, tak dosyć specyficzny ma tak, nie wiem, jakby powiedzieć sposób mówienia. Ja go bardzo lubię i dla mnie jest w ogóle najlepszym lucyferem w, właśnie w Konstantyni z kapitalna rola. I on się tutaj pojawia i pojawiają się takie jakieś małe obiekty. Pojawia się w pewnym momencie, to, to jest bezpoilerowe, ale pojawia się zdjęcie wiesz Maleka, nie? więc jest nawiązanie do tego i później jest jakaś taka zmiana. Ale sama w ogóle historia jest zupełnie nowa. I jest, co jaka też lubię, jest pętla czasu zastosowana. Nie chcę za bardzo zdradzać, ale generalnie jest tak, że młodzi ludzie trafiają do Jakiegoś dziwnego domu, takiego visitor center. Okazuje się, że to jakieś było miasteczko, w którym wcześniej doszło do jakiegoś takiego kataklizmu. Tam zasypało kopalnie, czy w ogóle to miasteczko zostało jakoś zgruzowane, tam ludzie zginęli. No, jest, jest też jakaś taka tajemnica tego miejsca, że po prostu jest bardzo mnóstwo ludzi, po prostu zaginęło. Nie? I oni trafiają do tego domu, tam nikogo nie ma. Widzą jakąś tablicę, właśnie z, z, ze zdjęciami ludzi, że zaginął ten, zaginął zaginęła ta i tak dalej, i tak dalej. I bardzo szybko wchodzi wchodzą motywy slasherowe. Aż, aż mówisz, no wiesz, gdzie, gdzie to napięcie, które powinno być budowane. Wiesz, zwykle jest tak, że przynajmniej połowę filmu jest raczej spokojnie, nie? Buduje się ten, te, te, te relacje między postaciami, no nie, ty, ty budujesz te relacje między sobą a postacią, nie? Że zaczynasz mieć już jakieś preferencje, kogo byś chciał zostawić, że na kim ci nie zależy. No ale później wchodzi właśnie taka pętla czasu i tego, co się dzieje w tym, w tym miejscu i muszę przyznać, że, że to już było niezłe. No nie? I już później wchodzi tam taki niezły gory, niezły slasher. Trochę motywy jak... Nie chcę powiedzieć, że zaszukać przeznaczenie, ale, ale jest tak, że to też ma w zdarze, że może być tak, że ktoś zginie więcej niż raz, właśnie z na tą pętlę czasową, tak? Więc pojawiają się jakby różne sposoby na, na, na tą śmierć, no nie? Ale poza tym myślę, że to jest jakiś tam jakaś tam, jakieś taki nowy, ciekawy, jakaś nowa, ciekawa próba odświeżenia tego gatunku tego, tych, tych slasherów, ale bez specjalnie jakichś takich, wiesz, bez jednego takiego kanonicznego złego, nie? Bez takiego Franka Stona, bez, bez Mike'a Majersa i coś w tym stylu, tylko, tylko bardziej jakby, znaczy po części trochę tak, no nie chcę się, za, wiesz, cały czas tak staram się jak najmniej zdradzać, żeby, żeby jednak kogoś zachęcić do tego, żeby, się, żeby obejrzał Antil bo jeśli jest fanem właśnie tych, tych gier od Supermassive, to może mu się to spodobać. Tam, tam nie masz wpływu na, na to, bo to nie jest gra, to nie jest, tam nie ma interakcji, aczkolwiek kiedy my mówimy o tym, no nie, że my decydujemy w grze, co zrobimy i jaki dostaniemy rezultat, to, to to jest przeniesione trochę na film, na tej zasadzie właśnie tej pętli czasowej, nie? Że roz, rozwiązuje się, wiesz, sytuacja A, wszyscy giną i nagle jest reset i później jest znowu, wiesz, wszyscy wracają do, do, do, do, do pewnego punktu i, i coś się zaczyna leży. więc to, można powiedzieć, że, że to są takie mikro, mikro historie, Aczkolwiek to też nie oddaje jakby tego, co, czym jest cała ta historia, nie? Tylko, tylko się zastanawiałem, czy ten element tego, żeby na przykład pewne rzeczy powtarzać, to jest związane z tym, że, że gry są powtarzalne, że, że, w, że nasze wybory mogą być inne i bohaterowie próbując wyjść z tej sytuacji, próbują za każdym razem jakby czegoś innego. I, i, i, no, i my obserwujemy pewnie to, to do, do pewnego momentu nie ten, ten ich los, aż w końcu e, wiesz, podejmują taki już ostateczny, desperacki krok rozwiązania, no nie dla mnie dla mnie e, naprawdę taki spoko film, nic, wiesz, żadna, to nie będzie jakby w, e, w Hall of Fame horroru to na 100%, ale tak z tych slasherów właśnie wakacyjnych to jak najbardziej e, warto. Tak jakby od siebie zamykać Wziąłem sobie na, na lista. Trochę monoma, monotematyczny odcinek, ale mogliśmy się wygadać, mogliśmy się wygadać, bo mhm. bo trochę nam trochę te, ostatnie, te ostatnie dni e, te gry od, od Supermassive e, za, zabrały czasu tak. i, i rozmywaliśmy sporo. I mam nadzieję, że słuchacze jeśli przeszli te gry, to czuli się jakby rozmawiali z nami, nie, że, chodzi, że bo my żeśmy tutaj jednak, ja to zaznaczę i to będzie zaznaczone i na okładce i chyba wgramy jakiś taki mały komunikat przed, że komuś po prostu pewne, pewne spoilery mogą przeszkadzać, aczkolwiek mi się wydaje, że ze względu właśnie, że to jest tak, tego, to są tego typu gry, to nawet świadomość tego, no nie, że co się może wydarzyć, a jednak potoczy się akcyjne, że to może być takie, ale jak to, nie? No przecież chłopaki mówili, że ma być tak i tak, a mnie zupełnie to nie spotkało. Nie? I to też jest ciekawe, nie, że tak konfrontacja tego znanego z, z, z nieznanym zask zaskoczącym, nie? z, zaskakującym. A jeszcze jedno, czy w Dekuari słuchałeś podcastów? Słuchałem. Bizarre yet bona fide, tak? Bo to się tak się nazywa. Ja sobie słuchałem je osobno. Nie słuchałem jej w, w, w grze, w sensie nie, nie wychodziłem do tego menu, tylko słuchałem sobie. To są takie króciutkie, tam taki każdy odcinek tam jest 8 minut, ale podoba mi się to udawanie nieprofesjonalizmu w przekracaniu <laughs> tych, tych podcastów, ale, ale poza tym no, no ciekawie, nie? bo to wszystko wiesz, taki mystery, paranormal, true crime, e, taki miks w jednym. I, i, bardzo, i fajnie, że... bardzo mi się bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy to nie jest tak, że w zależności... Epilog, który słuchasz podcastów na Epilogu. Nie wiem, czy to nie jest związane z tym, co znalazłeś za, za dowody e... podczas gry. Możemy znaleźć 12 dowodów na obecność wilkołaków i oni omawiają dokładnie te wszystkie 12 znajdzie, które, e... które ty, ty opowiadasz. Bo on tam pokazuje zdjęcie na przykład e... takie tych pazurów znalezionych w jednym miejscu, śladów no, pazurów. Tak. I ona pokazuje to zdjęcie, ona to komentuje, że może to w każdej chwili zrobić widelcem, nie? Ale na przykład <laughs> jestem ciekaw, bo to oni dostają paczkę, dostają podcasterzy dostają paczkę. Na napisach końcowych jest taka w ogóle, takie, taki e, lecący w tle podcast. Podcasterzy dostają paczkę i zaczynają rozmawiać o tej masakrze Hackett square czyli w tym obozie e, letnim. I na początku to jest taka rozmowa Bardzo casualowa Że no policja nawet nie, nie mówi Ile osób zginęło, nie mówi, że zginęły jedna, dwie, trzy Tylko kilka W związku z tym to może być Naprawdę sporo, bo oni nie są w stanie policzyć Oczywiście tam zaatakowały ten obóz Niedźwiedzie Ale Później zaczynają, dostają paczkę Zaczynają omawiać tak jakby ktoś z bohaterów z Tych osób, które przeżyły Wysłało im E, dokumenty, które my znajdowaliśmy. I na przykład jestem ciekawy, czy jakbym nie znalazł wszystkich, to, to niby Można mm, teraz Znalazłeś tak naprawdę. Ja znalazłem wszystkie, no. A, okay. Widzisz, ja nie wiem, i teraz nawet bym musiałbym skasować pewnie save, albo zacząć jakiś nowy save, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby nie, chyba ja musiałbym zacząć grę od początku bez, na zero, na zerowym sejwie, skasować wszystkie save'y i, i ten. Ale co mi się i, i, podoba, że na to zwróciłeś uwagę, bo ja po prostu e, słuchałem sobie w tych opisach ja, końcowych, ale mi się po prostu wydawało, że właśnie oni jakby komentują to jakby po czasie, że wiesz, że to już wszystko, że znaleźli, że tam jakieś ciała, że coś tam, mierza no, na zasadzie jak to robili wcześniej w tych odcinkach tego, nie? ale nie pomyślałem o tym, że, e, że nie jeszcze w dodatkowy sposób e, podkreślają, no, nie, właśnie te, te, to, co jest w tych znajdźkach, nie. No to ciekawe. Ja nie mawiałem te znajdźki, no i właśnie to mnie bardzo, bardzo mnie ciekawi, czy, czy bo też mm, nie wróciłem do tych znajdziek i też nie jestem na 100% pewien, że znalazłem wszystko, nie, bo ja na przykład kart Tarota bardzo wielu nie znalazłem. Nawet widziałem dwie karty Tarota w pewnym momencie i nie wiem, czy miałem kliknąć podczas kadstenki X, żeby ją podnieść, mm -hmm. bo później już nie mogłem tam trafić na przykład, nie? Tak. E I tak, z tego, co jeszcze się dowiedziałem, to można tę grę chyba przejść tak, że tylko jedna osoba ginie i to też taka osoba, która no Kaylee ginie, która, która nawet nie wiedziała, tak. co się stało. Bo no, to jest po która nie występuje. To było tak, tak dziwnie zrobione, że zastanawiam się, czy, czy można byłoby tak poprowadzić tę historię, żeby ona... Bo moim zdaniem musisz tylko zabić tego Alfa, nie? Żeby, żeby odwrócić znaczy, całą tą... I że planu. powiedziałem, yy, w każdym playthrough, jakie możesz zagrać, to jest tylko jedna, jedna śmierć, która się jest we wszystkich scenariuszach. To jest Kaylee. O, tak to powinienem powiedzieć. Aha. Czyli tego się nie da. Kaylee, Kaylee zawsze ginie. Mm. Bo to jest postać, która jest tak jakby... ona występuje tylko na zdjęciu i w rozmowach. Ona jest taką rzeczywiście scenariuszową, no i scenariuszową śmiercią. Tak. Jestem też ciekawy, czy strata oka przez jedną z postaci jest opcjonalna, czy obowiązkowa. Mi się wydaje, że, że ona musi być obowiązkowa, bo to jest tak, że my się wtedy uwalniamy z tych, tych kajdan. Z tych, z, tych, z tych kajdanek. Ale to mogę mieć... Mylne wrażenie, nie? Bo, bo, bo może da się to jakoś przeczekać, coś zrobić i tak dalej, ale... Nie, masz rację. Jest obowiązkowa. Masz rację. Zresztą to dodaje uroku takiego, wiesz, bo yy, kiedy my spotykamy Laurę, to to jest taki moment, bo my nie wiemy, no nie? Bo to jest ten moment... To, to, to znowu wchodzimy w spoilery. Dwa słowa ostatnie. Ale to mi się podobało, że to było takie przejście z dziewczyny takiej typowej lalki, nie? Znaczy typowej heroin. lalki. Znaczy, w, w, w Sarę Conor I to jeszcze, żeby podkreślić, jak ona jest twarda. No to nagle widzisz, po prostu, że ona ma opaskę, jak pirat na oku, nie? I kurde. Tak, tak. No, to jest i, super. I, I jeszcze zabija tą, tą, tego jednego wilkołaka, więc ty już sobie myślisz, jakby to było, wiesz, w jakichś takich filmach, takich z lat 80. No to, to jest właśnie ktoś, kto już, wiesz, ona pewnie szczury tam smażyła na, na ty, no bo ona w tym lesie pewnie jeszcze żyła i nie wiadomo, co robiła. No ja grambo, no po prostu I właśnie I właśnie dlatego ten film, ten film, ta gra jest moja, moją ulubioną do tej pory, bo odwołuję się do filmów, które ja bardzo lubię, czyli tanich horrorków i takiego klasycznego kina klasy B, e, gatunkowego szlamu, ale też do, do fajnych produkcji. I odwołuje się właśnie pewnymi schematami, pewnymi aktorami. Hmm. Także mhm. naprawdę tutaj, ja, ja się, ja mówię, żałuję, że te dwa lata temu, prawie trzy lata temu, bo my graliśmy w nią w, w, chyba w styczniu 2023, Jakoś. Mhm. Gdzieś tam musicie sprawdzić te podcasty. Pewnie, pewnie graliśmy wcześniej, nagrywaliśmy później, o, rozmawialiśmy o tym później. Ehm. Ja nie, jakoś, mi to, ja tak jakoś nie wiem, ten początek jest, chyba ma za dużą podbudowę, ta gra. Ten początek rzeczywiście może być trochę nużący, mhm. ale z drugiej strony mm, to jest też taka, ten pierwszy i drugi rozdział, to jest takie trochę rozstawienie pionków, bo na przykład możemy się włamać do domku, żeby coś tam znaleźć i później nasze postaci w późniejszych rozdziałach mogą do tego domku wejść. Mhm. Jestem ciekawy, co by się stało, gdyby, gdybym nie włamał się w drugim rozdziale do tego domku. Ale, że, że tym, Ale, że na przykład ktoś. Nie, no chyba, Znaczy, że nie udaje ci się użyć tego. Wytrycha, tak? Czy czegoś? Hmm, to znaczy, ja nie wiem, bo jest ta sytuacja w radiowęźle, Aha. gdzie Jacob jest, jest w, przez radiowęzeł, mówi, żeby się schowali, bo coś tam się czai i oni wbiegają do domku, którego wcześniej Ebi A, wiem, to, to Dylan, Dylan w moim przypadku to był. To był Dylan z Ryanem, bo oni mieli uruchomić właśnie ten radiowęzeł. No, czy to Dylan mówi właśnie, tak. już nie pamiętam, kto tam tak. mówił, przez ten komunikat daje. To jest tak. ciekawe, bo u mnie też tak się tam schowali. No. Chociaż wiesz, jest tam taka sytuacja, że my używamy tego, tego, tego niskiego czy wysokich tonów, nie wiem, tego, tego dźwięku, który jest niesłyszalny dla człowieka, ale dla, dla, dla, dla psów, nie, wilków irytujący. nie? I tak my odstraszamy, więc może to nie miałoby jakiegoś takiego większego znaczenia, bo jakbyśmy bo, bo żeśmy tego użyli. Nie? Ale to jest, to jest ciekawa koncepcja. Ciekawe, no nie? Bo nie? Ale to jest właśnie też pokazuje, że, że wszystko może mieć wpływ. Jak się, jak się potoczy historia. Także ja, ja, ja słuchaczom oba tu od Supermassive polecam. Mhm. Naprawdę to są, to są przyjemne gry, które, które dla mnie zapewniły mi rozrywkę. Dla mnie były przyjemne i zapewniły mi rozrywkę na te 4, 5, 6 wieczorów. Grałem sobie każdego wieczoru po trochu i, i oprócz tego, że E, okazuje się, że sporo osób, który, o których się, których się nie spodziewałem, grało w nie tylko się nigdy tym nie pochwaliły i właśnie dzisiaj e, kumpel mówi, że grał, jego żona grała i, i we wszystkie grali części, a mimo, że tam ileś lat znamy i gadaliśmy na temat gier godziny, to, tak. to, to się okazuje, że nigdy się nie pochwalił tym. Może mhm. to był i... jakiś wstydliwy temat, nie? że takie team drama i wiesz... I grać. Bo ja mówię, wiesz, nie... grałem w fajną, w fajną grę. Mówię, mówię, nie, nie w moich takich chyba raczej, nie, mm, nie w moich polecajkach takich typowych. Jak z nim rozmawiam, on mówię, a jaka? Ja mówię, The query. Ja mówię, grałem w to. Ja mówię, co so ty gadasz, nie? <śmiech> <śmiech> to było zabawne. Zaczęliśmy zaczęliśmy, wiesz, on, on, on nawet to dobrze pamiętał. Ja na przykład e, Until Down'a już tak do, dobrze nie pamiętam, a później weźmy temat ta, Until Down'a i on rzeczywiście... E, te swoje wybory gdzieś tam zapamiętał. I tak samo później weszliśmy na Heavy Raina. I Heavy Raina nie wiem do czego, ale najlepiej pamiętam ze wszystkich gier, tych takich para, paragrafowo-fabularnych. Mhm. może grałem w nią najdawniej, znaczy najdalej, bo to była jedna z pierwszych gier, które ja grałem w Ja pamiętam, ja, ja, ja Quantic Dream najpierw za Fahrenheita, ale Heavy Rain no, to, to był taki nie... fenomen, bo ja... Yy... Bo to była po pierwsze też gra, którą, którą lubili spoilować ludzie, żeby psuć to zakończenie, ale dwa, że to była też taka, taka faktycznie gra, gdzie. Nie, że to była tego typu gra, prawda? Że, że, m, m, że tak mało było tej, tej akcji, więcej było tej fabuły i, i tych, tych, tych opcji, nie, nie, tego wszystkiego. No. I Quantic Dream, e, mimo wszystko, w tych swoich. Torach przeszkód zrobionych z QTE e, po, doprowadzał czasami do komicznych sytuacji. W sensie, e, no tak, Jason, Jason. też ale też były mm, pościgi, które mogłeś po prostu e, failować za każdym razem, a one nadal trwały. A, I. Tak. I to było też w Beyond. Nie wiem, nie wiem, czy w Beyond, ale na pewno w Detroit było to. Ale mhm. ja czasami mam taką. Znaczy, taką mam ochotę wrócić do, do Heavy Rain. Bo ja nie wiem, czy Heavy Rain jakiegoś remastera, czy jakiejś takiej odświeżonej wersji nie dostało na, na PlayStation 4, ale. Chyba dostało. No, więc, więc czas tak mi tak kręci wiesz, tak, tak z sentymentu bardziej, bo yy, w mojej w mojej pamięci, to te gry miały ultra realistyczną grafikę. Wiesz o co chodzi? Że to, ten taki poziom, który mamy teraz, to jest nic w do tego, co było wtedy. A obawiam się, że jakbym teraz wrócił, to by się okazało, że grafika to bliżej, wiesz, pewnie tam PlayStation 2, czy coś tam z tym. Nie no, żartuję oczywiście, ale wiesz o co że, że wtedy to się nie myślało o tym, że to się wydało, że takie realistyczne, że ta mimika twarzy i tam... E, nie pamiętam, czy w to było, ale to była ta, ta generacja, co wyszło co się pojawiło LNU, i Elaine to było na pewno co, na pewno było. Że patrzyłeś po prostu, musiałeś z tych grymasów twarzy, szczytywać, czy ktoś kłamie, czy nie. Bo jak prowadziliśmy tą rozmowę, jakieś śledztwo, to, to... to absurdalne, bo to wiesz, ciężko było w ogóle zgadnąć. Nie? Co, co jaka, jaka mina, jaki grymas, jakie, nie wiem, spojrzenie może, może tworzyć. I to nie było tak, że to było tylko Welinua, bo ja pamiętam, że w tych, tych grach z Szerokiem Holmesem też były przesłuchania. I też zwracałeś na, na uwagę na pewne elementy, tylko że tam to było też bardziej zgeminizowane, bo tam patrzyłeś na przykład na ubraniu, nie pojawia się, nie wiem, jakaś, jakaś plama. A ta plama mogła wynikać z czegoś. No i wchodziła cała ta zabawa z dedukcją. Nie? No to już to jest jeszcze temat na, na inną rozmowę. Ty musimy jakiś hashtag na koniec e, wymyślić. E. Jason. Bo Jason będziesz miał, do Heavy Raina, Jason będziesz miał mordercę e, hmm. Jasona Forhiza. A taki horrorowy mieliśmy i... No dobra, Jason ja w ogóle z... myślę, że nagraliśmy tutaj dwa, dwa odcinki w jednym, więc ja będę montował i przesłuchał i się, czy nie, nie zrobić tak, że wiesz, ta pierwsza część e, The Game Awards, a druga właśnie Super Massive, ale to jeszcze, jeszcze się zastanowię. No i nie. tak swoją drogą, no możesz tam trochę powycinać, także też, wiesz... To co wytnę, nie nie, nie, nie, nie, nie, no wytnę tylko to, co żeśmy ustalili, żeby wyciąć. Ale nie, tam wiesz, na przykład jakiś tam, wiesz, jakiś trailer czy coś tam za długo jest, to, to możesz ciąć, tak mi się wydaje, żeby to tam poskracać trochę ten początek. Tak jest mi się wydaje, wszystko, na przykład, wszystko, że... Wszystko jest złoto. złoto. No to Dobra. Co? Team Jason, Team Jason, dziękuję Ci, drogi Rafale, za, za rozmowę, za ten wspaniały wieczór wśród e, ja tobie również dziękuję. historii grozy. Dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom, że, że wysłuchali kolejnego odcinka. Pamiętajcie, żeby wpadać na grupę Fantasmagierii, e, na, na, na Facebooka, na Twittera, na Instagrama. E, wspierać w jakikolwiek sposób Fantasmagierię, czy to dobrym słowem, czy to przekazując właśnie informacje na nowych odcinkach, lajkując, komentując. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Cześć.